Poszukiwać zaginionej prawdy, Apokaliptikus, część dwunasta, Ukryte kłamstwa, część druga. Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się tym, którym nie brak wiary w Niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty Duch Karności ujdzie przed obudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego wark nie zostawi bez kary, ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię, ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy. Zatem się nie ukryje, kto mówi niegodziwie i nie ominie go karząca sprawiedliwość. Zamysły bezbożnego zostają zbadane i dojdzie do Pana wieść o jego słowach dla potępienia jego złych czynów. Czujnie bowiem ucho nasłuchuje wszystkiego i pomruch szemrania nie pozostanie w ukryciu. Strzeźcie się więc próżnego szemrania, powściągnijcie język od złej mowy, bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają duszę. Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami, bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania odchłani na tej ziemi bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Bezbożni zaściągają ją na siebie słowem i czynem, usychają, uważają ją za przyjaciółkę i zawierają z nią przymierze. Zasługują bowiem na to, aby być jej działem. Księga Mądrości w rozdziale pierwszym, wersety 1, wersety 1-16. Rozdział pierwszy. Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii prelekcji Brata Apokaliptikusa zatytułowanej Poszukiwać zaginionej prawdy. Także i ten odcinek, choć jest już dwunastym, będzie nie mniej szokującym od poprzednich, gdyż w nim odkryją i omówię kolejne ukryte w pismach Nowego Testamentu kłamstwa, czyli nauki i fakty niewytrzymujące próby poprawności w obliczu nauk Starego Testamentu jako jedynego wiarygodnego źródła. Również i w tym odcinku zajmę się jedynie fałszerstwami tzw. ojców Kościoła odstępców dotyczących faktów związanych z danymi osobowymi lub odnoszącymi się do wydarzeń. Jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, nieprawdziwymi naukami przeczącymi wręcz nauką Bożym wyłożonym w pismach Starego Testamentu, a wynikającymi jedynie pozornie z wiary, zajmę się w kolejnych odcinkach poświęconych szatanowi, proroctwach dotyczących jego osoby i jego polityce na ziemi. Jak już to czyniłem w poprzednich odcinkach i obecnie przestrzegam, że nie jedna szokująca niespodzianka jeszcze przed państwem. W odcinku 11 omówiliśmy ceremonię oczyszczenia, czyli symbolicznego obmycia ciała z grzechu poprzez całkowite zanurzenie w wodzie. Omówiłem również wszystkie aspekty z tym związane. Obecnie wiemy, że cały wstęp tak zwanych Ewangelii Mateusza i Łukasza, omawiających okres życia cieśli Jehoszuły sprzed oczyszczenia, jest w całości jednym wielkim kłamstwem, które z punktu widzenia wiernego i poszukującego Boga jest jednak pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Powodem jest fakt, że zarówno misja proroka w odniesieniu do cieśli oraz misja Mesjasza w odniesieniu do Syna Bożego rozpoczęły się dopiero w momencie, gdy Duch Syna Bożego wstąpił w ciało cieśli Jehoszuły i Bóg wypowiedział magiczne słowa świadectwa o nim, ukazując właśnie tego ducha wciśniętego w ciało człowieka jako swego posłańca, Syna. Dopiero od tego momentu możemy mówić o Synu Bożym w ciele człowieka. Cokolwiek zatem miałoby miejsce wcześniej, zostaje pozbawione jakiegokolwiek znaczenia i należy do świata mitów i bajek. W poprzednim odcinku dobrnęliśmy w chronologii wydarzeń do deklaracji władzy absolutnej nad światem, które to wypowiedział szatan w czasie kuszenia na pustyni. Po ukazaniu wszystkich faktów związanych z tym zagadnieniem musimy bez przerwy posiadać świadomość, że najwyższy nie ingeruje w wydarzenia na świecie, a uczyni to dopiero gdy dobiegnie końca okres tworzenia się trzód wiernych. Nie można Go więc winić za wszystkie okropności rozgrywające się każdego dnia w naszym życiu, chociaż właśnie to próbuje nam od wieków narzucić nauka Kościoła odstępców. Żaden domniemany, tajemny plan Boga nie istnieje i nigdy nie istniał. Wręcz przeciwnie, Najwyższy zawsze i o wszystkim informował swych wiernych ustami swoich proroków. Nigdy niczego przed nami nie ukrywał. Punkt dziewiąty. Powołanie uczniów. Przejdę teraz do kolejnego zagadnienia, którym jest powołanie uczniów. Nie będę omawiał i rozpatrywał wszystkich nieścisłości z tym związanych, lecz poprzestanę na wymienieniu dwunastu i przywróceniu im ich oryginalnych imion w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe. W tym celu posłużę się opisem z Ewangelii Marka z rozdziału trzeciego, wersety 14-19, który trochę zmodyfikuję. I ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu. Simeon lub Simon, syn Jona, to znaczy Jonasza, któremu nadał przydomek Kefas, pochodzący najprawdopodobniej od hebrajskiego wyrazu kepa, odnoszącego się do takich pojęć jak skała otocza kamień w formie nieobrobionego kawałka skały, Jakub, syn Zabedeusza, Jan brat Jakuba, prawdopodobnie Johanan. Obu braciom nadał rzekomo przydomek boanerges, co znaczy synowie gromu. Nasuwa się pytanie, skąd w ogóle takie określenie dla obu braci? Określenie to znamy jedynie z pism greckich i z całą pewnością jest ono nieprawidłowe, ponieważ istnieją wskazówki językowe i być może także sytuacyjne w odniesieniu do obu braci, że zostali określeni raczej mianem synów tumultu, to znaczy czynienia szumu wokół własnej osoby. Przypomnijmy sobie sytuację opisaną w Ewangelii Marka w rozdziale 10, w wersetach 34-40. Andrzej, brat Simeona, którego oryginalnego hebrajskiego imienia nie znamy. Filip, którego oryginalnego hebrajskiego imienia nie znamy. Bartłomiej, którego hebrajskie imię jest nieznane, a określony został jedynie pojęciem Bartolmai, co oznacza jedynie syn Tolmai. Najprawdopodobniej chodzi o Natanaela, przedstawionego przez Filipa, o którym donosi Ewangelia Jana w rozdziale pierwszym. Mateusz, którego hebrajskie imię brzmi Matitiachu, według najnowszych badań, a ten nie może być twórcą Ewangelii, która nosi jego imię. Tomasza o hebrajskim imieniu Tam, to znaczy bliźniak. Jakuba, Lewi, syn Alfeusza, to znaczy Lewi ben Halfai. Według Ewangelii Mateusza chodzi o tak zwanego Jakuba Mniejszego, czyli Jakuba, syna Kleofasa i Marii. Tadeusz, czyli Tadei, co znaczy serce lub odważne serce. Istnieją przypuszczenia, że osoba ta jest identyfikowana u Łukasza jako Juda, syn Jakuba. Szymona Gorliwego, inaczej Szczepana, czyli Simon Kanonai. Judasza i czyli jechudach, będącego w tej konfiguracji jedynym Judejczykiem spośród uczniów, co nie może pokrywać się z prawdą, gdyż jak wykazuje inny ewangelista, istniał i drugi Jehuda, co uzasadniałoby brak ucznia z przynajmniej jednego z plemion. Osobiście jestem przekonany, choć pisma tego nie stwierdzają, że uczniowie pańscy pochodzili ze wszystkich plemion Izraela. O tym jednak później. Proszę Państwa, jak już wspomniałem, nie będę bliżej zajmował się omawianiem wszystkich nieścisłości związanych z powołaniem owych dwunastu, choć jest ich sporo. Uważam jednak, że fakt, iż wśród dwunastu uczniów znalazł się zaledwie jeden, jedyny judejczyk, nie może być prawdą, gdyż z faktów i logiki wynika, że musiał znajdować się jeszcze inny judejczyk, bardziej szlachetnego serca. Co prawda to nie Juda, lecz Ruben stawiał się za Józefem u braci, by go nie zabili, lecz jedynie sprzedali w niewolę, ale w późniejszych losach Józefa odgrywał on stosunkowo szlachetną rolę ofiarowując siebie samego w zamian za Beniamina. I istotnie, jeżeli przyjrzymy się imionom powołanych w Ewangelii Łukasza w rozdziale 6, werset 14, zauważymy drugiego Judejczyka. Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem, i Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotem, który został zdrajcą. Ja pragnąłbym tylko przypomnieć, że żaden rodzic z jakiegokolwiek plemienia Izraela nie nadałby na imię swojemu potomkowi imienia patriarchy innego plemienia. Nadawanie imienia patriarchy danego plemienia identyfikowało taką osobę wyłącznie z tym plemieniem. Dlatego imię Juda identyfikuje osobę noszącą owo imię jako stuprocentowego judejczyka. Faktem ten potwierdzany jest także w Ewangelii Jana w rozdziale 14, werset 22. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Ponadto postać tę znajdziemy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 14, werset 13, które niechętnie przytaczam. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr, Jan i Jakub Janrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Po raz trzeci pojawia się ta sama postać określana mianem Judy Jakubowego, czyli jak nie mam Judy syna Jakuba, nie tylko brata Jakuba. No i na dokładkę mamy przecież list Judy, który był ową wymienioną osobą. Juda sługa Jehoszuły, a brat Jakuba do powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jehoszuły zachowanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będzie waszym udziałem w obfitości. Mamy tu do czynienia ze wzmianką, jakoby Juda był bratem Jakuba, ale istnieje także możliwość, że i jego ojciec nosił imię Jakub. Obie informacje mogłyby się więc pokrywać z prawdą. Postać ta jest bardzo istotna, gdyż jak zakładam, wszyscy uczniowie pańscy byli przedstawicielami poszczególnych plemion Izraela, a skoro było ich dwunastu, w tym dwóch Judejczyków, oznaczałoby to, że brakuje przedstawiciela przynajmniej jednego plemienia. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli przeanalizujemy imiona uczniów, szybko dostrzeżemy, że niektóre, jak na przykład Szymon czy właśnie Juda, powtarzają się, co jest niedopuszczalne. Wygląda na to, że twórcy owych spisów skorzystali z imion żydowskich, które były im po prostu znane. Raptem pojawia nam się zagadka, którą rozwiążemy pod koniec odcinka. Pozostałe nieścisłości są dla mnie bez znaczenia i wskazują nam wyraźnie na różnorodność interpretacji wydarzeń. Oznacza to, że nie może być w ogóle mowy o jakichkolwiek pismach spisanych przy współudziale Ducha Bożego. Pisma te są całkowitym przeciwieństwem pism Starego Testamentu, w których informacja zawarta np. w Księdze Rodzaju zostaje powtórzona czy rozwinięta lub nabiera innych aspektów np. w prorostwach Ozeasza. Kto poznał pisma Starego Testamentu, ten stwierdzi, że nie zawierają one praktycznie żadnych nieścisłości, a donoszą o wydarzeniach historycznych na przestrzeni kilku tysiącleci. Dochodzi do nich niezliczona ilość prorocz objaśniających wybranym przyszłe wydarzenia, powody i możliwości ratunku. Miały w nich jednak miejsce bezsprzecznie dwie bardzo poważne manipulacje faktami, odnoszącymi się do sfałszowania rodowodów zarówno Mojżesza, jak i generalnie proroków i kapłanów w Izraelu. Wszyscy oni musieli siłą rzeczy wywodzić się ze znienawidzonego przez Judejczyków plemienia Efraima. Musieli być zatem potomkami Józefa. Manipulacje te zostały przez Judojczyków z powodzeniem zamaskowane. W porównaniu z pismami Starego Testamentu, pisma wchodzące w skład tzw. Nowego Testamentu to całkowity nieład i sprzeczności dające jedynie wskazówki na tworzenie się ich na podstawie relacji ludzkiej, a nie mocy z wysokości. Na dodatek pełne są manipulacji i kłamstw zaprzeczających naukom Bożym. Rozdział drugi Jedną z takich nauk, którą chciałbym poruszyć przy okazji omawiania powołania dwunastu, co zresztą obiecałem w poprzednich odcinkach, są kłamstwa związane z osobą Simona Kefasa, z którego uczyniono fundament dla Kościoła odstępców. Szanowni Państwo, wszyscy doskonale znają rzekome świadectwo o tzw. Szymonie Piotrze spisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale szesnastym. Zanim jednak przytoczę nieco szerszy fragment odnoszący się do tej wypowiedzi, sprawdzimy jak wygląda ona w pozostałych dwóch synoptycznych Ewangelii. Rozpoczniemy od Ewangelii Marka od rozdziału 8 w wersetach 27-31. Potem Jehoszuła udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. A on ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami, zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym co Boże, ale o tym co ludzkie. Na tym kończy się wypowiedź z Ewangelii Marka, a nie zawiera ona jakiegokolwiek pozytywnego świadectwa odnoszącego się do Simona Kefasa. Z jednej strony wskazuje ona na poznanie, jakiego dostąpił, że ma do czynienia z pomazańcem Bożym, by w następnym wersecie okazać się opętanym przez szatana. Czy to normalne? A jak przedstawia się owa relacja w Ewangelii Łukasza w rozdziale 9, wersety 18-22, który to przecież zapewniał, że przebadał dokładnie wszystkie relacje na temat Mesjasza? Gdy raz modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem – za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli – za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich – a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział – za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie i będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce i ze mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Jak widzimy, relacja ta jest identyczna z wypowiedzią spisaną przez Marka, a nie zawiera jednak napomnienia danego Simonowi Kefasowi, w którego wstąpił szatan. Również i w tej relacji znajdujemy wypowiedź na temat męczeńskiej śmierci z ręki elit żydowskich oraz wskazówki dotyczące sposobów naśladowania go. Znajdujemy również wskazówkę na temat omawiany przeze mnie w odcinku 10, gdy cytując wypowiedź przytoczonego tu wersetu 27 o ujrzeniu go w Królestwie Bożym przypominałem los Szczepana, który był przykładem takiego wybrańca, dostępującego bezpośrednio przed swoją śmiercią za szczytu oglądania Syna Bożego w niebie. Teraz sprawdźmy relację spisaną w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16, w wersetach 13-19. Gdy Jehoszuła przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. Jehoszuła zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Tu robimy przerwę, by stwierdzić, że do tego momentu wszystkie relacje są identyczne. Dalej, na to Jehoszuła mu rzekł. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy niebieskiego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Robimy kolejną przerwę, by stwierdzić, że Simon otrzymuje rzekome świadectwo od Jehoszuły, w którym według nauki Kościoła Odstępców określany zostaje mianem skały, na której to powstać ma nowa religia. Ja abstrahuję już od samego faktu, że osoba, którą sam Bóg określił mianem kamienia, określa skałą śmiertelnego człowieka i zapowiada, że uczyni go fundamentem nowej religii. O jakim moim kościele może być w ogóle mowa, skoro jednocześnie przedstawia siebie jako Bożego sługę wypełniającego jedynie nakazy Ojca? O jakim to kościele jest mowa, skoro stwierdzasz, że zakon jest święty i wieczny oraz, że nie przepadnie ani jedna kreska z prawa Bożego, dopóki będą istniały niebo i ziemia? O jakimś nowym kościele nie może być w ogóle mowy, lecz o kontynuacji i poszerzeniu o nowych wiernych pierwotnej religii opartej na pismach Starego Testamentu, z których się wywodzi? Ponadto proszę się zastanowić, jak Syn Boży może określić kogokolwiek innego niż Ojca synonimem skały lub opoki, który zarezerwowany jest jedynie dla samego Stwórcy. Synonim ten stał się niemalże drugim imieniem Boga. Pisma Starego Testamentu rezerwują to określenie jedynie dla Boga, a użyty jest on kilkadziesiąt razy w odniesieniu do jechowach. Oto niektóre przykłady. Księga Rodzaju, rozdział 49, werset 24 w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Łuk Jego pozostanie niezłamany, a Jego ręce sprawne z rąk potężnego Boga Jakubowego od pasterza i opoki Izraela. Piąta Księga Powtórzonego Prawa w rozdziale 32, przekład Biblia Tysiąclecia. Werset czwarty. On skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne. On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym. On sprawiedliwy i prawy. Werset osiemnasty. Gardzi skałą, co ciebie zrodziła Zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził Werset 30. Jak może jeden odpędzać tysiące A dwóch odpierać dziesięć tysięcy Dlatego, że ich sprzedała ich skała Że Pan na łup ich wydał Bo skała ich nie jest jak nasza skała Świadkami tego nasi wrogowie Pierwsza księga Samuela Rozdział drugi, werset drugi Nikt tak święty jak Pan Prócz ciebie nie ma nikogo Nikt taką skałą jak Bóg nasz Druga Księga Samuela, rozdział 22, wersety 32 i 47 Bo któż jest Bogiem, prócz Pana, lub któż jest skałą, prócz Boga naszego? Bardzo trafne pytanie w kontekście omawianego świadectwa. Dalej w wersecie 47 Niech żyje Pan, moja skała niech będzie błogosławiona, niech będzie wywyższony Bóg, skała mojego zbawienia. Rozdział 23, werset 3 Bóg Jakuba przemówił, mówił do mnie On Skała Izraela Przechodzimy do Księgi Psalmów Psalm 18, wersety 3 i 47 Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu Boże mój, skało moja, na którą się chronię Tarcza moja, mocy zbawienia mego i moja obrono 47 Niech żyje Pan, moja skała niech będzie błogosławiona Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawca Rozdział 19, werset 15 Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mojego serca u Ciebie, Panie, moja skało i mój Zbawicielu. Rozdział 28, werset 1. Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam, skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec swego milczenia nie stał się jak ci, którzy wstępują do grobu. Psalm 31, wersety 3-4. Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie ocalić. Przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie Psalm 42, werset 10 Mówię do Boga, moja skało, czemu zapominasz o mnie? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? 62, wersety 7-8 On jedynie skałą i zbawieniem moim On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała Skała mojej mocy, w Bogu jest ucieczka 71, werset 3 Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą. W 78 werset 35: I przypominali sobie, że Bóg jest dla nich skałą, że Bóg Najwyższy ich zbawicielem. 89 werset 27: On będzie wołał do mnie: Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i skałą mojego ocalenia. 92 werset 16: aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja skała, nie ma w nim nieprawości. 95, werset 1 Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia. Księga Iszajahu, czyli Izajasza, rozdział 17, werset 10 Bo zapomniałeś Boga, Twego Zbawiciela i nie pamiętałeś o skale Twej obrony, dlatego sadzisz rozkoszne sadzonki i rozsiewasz obce rośliny. Rozdział 26, werset 4 Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Rozdział 44, werset 8 Nie lękajcie się ani nie przerażajcie. Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest jaki Bóg oprócz mnie albo inna skała? Ja nie znam takiego. Rozdział 51, werset 1-2 Słuchajcie mnie, wy, co się domagacie sprawiedliwości, którzy szukacie Pana. Wejrzyjcie na skałę, z której was wyciosano, i na gardzie studni, z której was wydobyto. Wejrzyjcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, która was zrodziła, bo powołałem jego jednego, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. No i czas na koronny przykład opisujący Boga jako skałę, lub w tym przypadku górę, a syna jako kamień. Mowa o księdze Daniela w rozdziale drugim, wersety 34-45, w której czytamy następujące proroctwo. Patrzyła się o to, odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny i połamał je. Dalej w 44 w czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka. I starże żelazo, i mieć i glinę, srebro i złoto. Proszę Państwa, przytoczyłem wiele dowodów na wyłączność najwyższego określenia jego i wyłącznie jego mianem skały lub opoki. Przypominam także, że skała była i nadal jest synonimem stabilności, niezniszczalności, wiecznego istnienia, czegoś, czego nie można poruszyć i co góruje ponad wszystkim, a także i źródłem życia, pochodzenia wiernego i jego zbawieniem. Tym mianem określa się właśnie Stwórcę, a wiele przytoczonych wypowiedzi pochodzi z proroc i są słowami samego Syna Bożego w odniesieniu do Ojca. Jakim więc cudem miałby on określić śmiertelnego człowieka takim imieniem, a jednocześnie przytaczać przypowieści o domu zbudowanym na skale, który przetrwa, i o domu zbudowanym na piasku, który się zawali? Przecież dom na skale to dom oparty na Bogu, na duchu, a dom na piasku to dom oparty na ciele, na człowieku, który jest przecież niczym trawa, która zostanie spalona. Nie, proszę Państwa, on określił Simona jedynie mianem kamienia lub kamyka, Mając na myśli być może nawet kamyk szlachetny, jednak nic ponadto. Gdyby je kiedykolwiek wypowiedział takie słowa, dopuściłby się najcięższego bluźnierstwa wobec Boga, jakie można sobie w ogóle wyobrazić. Wszystkie pokusy szatana, jakich doznał uprzednio, byłyby niczym w porównaniu z taką wypowiedzią, gdyby kiedykolwiek padła z jego ust. Na domiar wszystkiego w kolejnych słowach przekazuje śmiertelnemu człowiekowi klucze do Królestwa Bożego, które, jak wykazałem, posiada jedynie zarządca domu – Postać Eliakima, będącego odpowiednikiem Syna Bożego w proroctwie i Zajasza, z rozdziału 22, omawiałem w odcinku 8. To syn jest zarządcą i klucznikiem, i to on posiada moc otwierania lub zamykania drzwi przed duchami ludzi, których chce wpuścić do królestwa lub wykluczyć od przestąpienia bramy. Jedynie ów zarządca posiada taką moc i nie może jej nikomu przekazać, gdyż jedynie on sam jest godzien posiadania jej, ponieważ wypełnił misję zbawiciela i dał się zabić. Tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek lawirowanie i manipulacje. Wątek ten przewija się przecież przez całe pismo i kończy w apokalipsie Jana. Mowa o tym chociażby w rozdziale trzecim, wersecie 7. A do anioła zborów w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Klucz Dawida, lub dokładniej klucz domu Dawida, jest kluczem, który zostanie symbolicznie przekazany finalnemu potomkowi Abrahama, który to będzie rządził ludem sprawiedliwych. Uflut Boży powstanie ze sprawiedliwych już po osądzeniu świata i każdego z nas na sądzie. W tym przypadku chodzi wyłącznie o atrybuty władzy ziemskiej. Nie ma mowy o kluczu decydującym o życiu czy śmierci. Również i w tym przypadku należy być wyjątkowo ostrożnym, ponieważ także taki utwór, jakim jest objawienie Jana, jest utworem naszego nowego, czyli nowożytnego świata. Utwór ten został ocenzurowany i manipulowany, o ile w ogóle nie powstał na zamówienie owych ojców kościoła odstępców. Objawienie Jana omówimy w kolejnym odcinku. Na tym jednak nie koniec bluźnierstw. Następnie padają słowa, po których jeży się włos na głowie. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Czy zdajecie sobie państwo sprawę z wagi takiej wypowiedzi? Życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo w ręku śmiertelnika. Jest tu bowiem mowa o władzy absolutnej skupionej na dodatek w ręku jednego człowieka, co oznacza dyktaturę jednostki nad światem. Tak właśnie miała wyglądać przecież władza człowieka niegodziwości. Gdyby Simon otrzymał takie świadectwo, posiadałby większą władzę niż obiecany Abrahamowi potomek, który ma zarządzać światem w imieniu Boga. Posiadałby większą władzę od samego Syna Bożego w ciele Dawida. To on stałby się władcą świata. Przewyższałby z pomocą samego szatana, gdyż ten ma jedynie władzę nad ludźmi, lecz nie ma wpływu na decyzje Boże odnośnie swych poddanych. Czy tak brzmi przekaz nauki Bożej? Nie, szanowni państwo. Tak brzmi przekaz i nauka kogoś, kto sam jest już na szczycie nieograniczonej władzy i pragnie ją za wszelką cenę utrzymać. Są to słowa dodane do pis przez kogoś, kto miał ambicję dzierżenia władzy suwerena nad światem. To nie są słowa Bożego Pomazańca, lecz słowa szatana do swojego sługi. Jedynie szatan mógłby dać swojemu słudze władzę nad światem, gdyż jak sam stwierdził, właśnie taka moc została mu dana z góry. O przekazywaniu jakichkolwiek kluczy także nie może być mowy, nawet nie dobramy piekła, o ile istnieje, ponieważ nie posiada on władzy nad czymkolwiek poza ziemią, a jeśli chodzi o piekło, to przecież sam będzie w nim więźniem, aż dopełni się jego czas i zostanie zniszczony. Wątkiem tym zajmę się jeszcze za chwilę, lecz teraz przechodzimy do dalszej części wypowiedzi z rozdziału 16, która potwierdza takie wnioski, gdyż w wersetach 20-21 czytamy dalej. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jehoszuła wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oba wersety pokrywają się z poprzednimi relacjami odnośnie śmierci z rąk elit żydowskich. W dalszej części znajdujemy jednak potwierdzenie dla uprzednio wynikających wniosków o rzekomym przewodnictwie Simona Kefasa. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty – Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra – zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Proszę Państwa, osądźcie sami. Jak mógłby błogosławić kogoś jako świętego i twierdzić, że otrzymał objawienie od Ojca? Jednym słowem, jak mógłby wystawić mu takie świadectwo oraz gwarantować mu władzę absolutną nad wiernymi, ustanawiając go fundamentem nowej religii, a w chwilę potem rugać go, utrzymując, że jest opętany przez szatana? Czy coś takiego mogło mieć miejsce? Odpowiedź może być tylko jedna – nie, gdyż jeden werset zaprzecza drugiemu, tym bardziej, że znając pozostałe fakty o Simonie, nie postrzegamy go raczej jako człowieka wielkiej wiary lub szczególnego poznania, wręcz przeciwnie. Nie wyróżniał się on niczym spośród braci, a nawet intelektem i poznaniem odstawał od nich, lecz w negatywnym tego słowa znaczeniu. Wystarczy przypomnieć sobie przypowieści, których wysłuchiwał, a z których również niczego nie pojmował, lub relację z jego przyjścia do grobu, gdzie się jedynie dziwił niczego nie rozumiejąc, lub z Ewangelii Jana, gdy to nie on, lecz Jan rozpoznał zmartwychwstałego Jehoszułę na brzegu jeziora. Ponadto przypomnijmy sobie jego wypowiedzi na temat listów Saula Starsu, w których, jak sam twierdził, znajduje się wiele rzeczy niezrozumiałych, niezrozumiałych, ale jedynie dla niego, co znowu stawia go w pozycji niższej od pozostałych. Nie będę jednak krytykował jego trzykrotnego zaparcia się znajomości z Jehoszułą po jego aresztowaniu, gdyż akurat takie postępowanie jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę okoliczności związane z pojmaniem Pana i panicznym strachem przed więzieniem lub śmiercią nie tylko Simona. Była to reakcja spontaniczna, czyli nieprzemyślana, za którą Pan go także nie potępił, z góry zapowiadając te wydarzenia. Jeżeli przejdziemy teraz do pozostałych części wypowiedzi, szybko stwierdzimy, że jest ona spójna z pozostałymi relacjami, które przytoczyłem. Uprzedzam jednak, że pozwoliłem sobie zastąpić określenia Syna Człowieczego jako nieprawidłowego poprawnymi określeniami Syna Bożego. Wtedy Jehošuła rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść ze mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech nie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Boży przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Bożego, przychodzącego w Królestwie Bożym. Mamy tu do czynienia z niemalże identycznym przebiegiem dalszych wydarzeń, jak w relacjach przytoczonych przez Marka i Łukasza. Gdy przyjrzymy się uważnie, to stwierdzimy, że bez owych wersetów 17-19 relacje Ewangelii Mateusza niczym nie odbiegają od pozostałych, będąc praktycznie kopią relacji Ewangelii Marka. W pewnym sensie fakt ten sugeruje lub wręcz potwierdza, że rzekome świadectwo dla Simona zostało zręcznie wkomponowane do opisu jednej z Ewangelii. Musiało mieć to miejsce w czasach późniejszych, a najpóźniej w okresie rewizji, czyli cenzurowania pism mających ostatecznie wejść w skład kanonu, które nastąpiło w IV wieku naszej ery. Ani wcześniej, ani później nie istniała inna, jak tylko ta szczególna osoba, która posiadała, a jednocześnie uzurpowała sobie wszelką władzę nad ówczesnym światem. Osoba, która kazała określać się mianem równego apostołom, choć nie została nawet oczyszczona i nie wiedziała niczego o Bogu ani o Synu. Postać, która była twórcą, świeckim twórcą i pierwszym władcą, świeckim władcą najpotężniejszego odłamu kościoła odstępców. Jedynie ten sługa szatana miał wszystkie powody i dzierżył w swym ręku instrumenty umożliwiające mu dokonanie wszelkiej manipulacji pismami, również i tej, czyniąc ją niepodważalną nauką własnej nowej religii, w której świat tkwi aż po dzień dzisiejszy. Tożsamością owego zapowiedzianego człowieka niegodziwości zajmiemy się jednak w następnych odcinkach. Przechodzimy do kolejnego wątku odnoszącego się do Simona Kefasa, a mianowicie wątku próby obrony Pana w Ogrodzie Oliwnym przed wydaniem go w ręce arcykapłanów. Mam tu na myśli opis z Ewangelii Jana z rozdziału 18, wersety 10-11, ukazujący Simona Kefasa w zupełnie innym świetle, a mianowicie jako walecznego obrońcę. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył w sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudza temu było na imię Malchus. Na to rzekł Pan do Piotra, włóż miec swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Przypominam, że jest to jedyna wersja tego wydarzenia, w której dobywający miecza zostaje określony imiennie. Żadna z pozostałych trzech relacji nie określa osoby posiadającej miecz. Nasuwa się tu pytanie, czy biedny galilejski rybak mógł posiadać miecz, a jeżeli tak, czy potrafił się nim posługiwać z taką precyzją, by uciąć komuś kawałek ucha, nie rozłupując przy tym całej czaszki. Osobiście uważam, że już samo posiadanie broni pośród uczniów Pana byłoby niedopuszczalne, choć rzekomo samim to polecił, co nie może być prawdą, skoro nie mieli zabierać ze sobą ani chleba, ani pieniądza, ani płaszcza. Tu różne wypowiedzi zaprzeczają sobie. Skoro nie mieli posiadać niczego, to musieli zdać się całkowicie na wolę najwyższego, a w takim przypadku także na los, jaki miał ich spotkać, czyli śmierć z ręki współbraci. By zaufać Bogu i zdać się na Jego łaskę, potrzebowali otwartego serca, a nie broni. Jeżeli jednak rzeczywiście, który z nich mógł posiadać miecz, to osobą to mógł być jedynie Lewi, to jest Mateusz, z racji sprawowanej niechlubnej funkcji, celnika, ale na pewno nie rybak z Galilei. Rozdział trzeci. Teraz chciałbym przejść do kolejnego zagadnienia, a mianowicie doszerzonej przez kościół odstępców historii, jakoby Simon Kefas udał się do Rzymu, zakładając w tym mieście zburbo, żeby następnie zostać straconym na krzyżu głową w dół. Owa bajka, wpajana siłą przez Kościół rzymski, a będąca próbą objęcia rzekomej wyłączności do reprezentowania Boga na ziemi, nie tylko nie ma jakichkolwiek przesłanek naukowych, lecz czyniła czyniłaby Simona Kefasa osobę, która zbuntowała się przeciwko woli Bożej, o czym oczywiście układacze takich bredni nie mieli zielonego pojęcia, gdyż byli ślepi niczym krety. Same relacje pisma wskazują na taki fakt i automatycznie obalają fałszywą naukę Kościoła odstępców. By wyjaśnić tę kwestię na podstawie Pism Nowego Testamentu, posłużę się kilkoma wypowiedziami odnoszącymi się do celów misji uczniów, a w szczególności Simona i do zakresu ich działania. Rozpoczniemy jednak znowu tak troszkę od końca, by nakreślić plan sytuacyjny, a mianowicie od rozdziału 21 wersetach 14-19 Ewangelii Jana, opisującego ukazanie się Pana uczniom po zmartwychwstaniu, w którym to sprecyzował on zadania i los, jaki miał spotkać Simona. A gdy ranek zaświtał, Jehoszuła stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był on, a Jehoszuła rzekł do nich. Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb, nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jehoszuła miłował, to jest Pan Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jehoszuła, przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jehoszuła, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jehoszuła przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jehoszuła ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jehoszuła do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paść owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do niego, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jehošuła, paść owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inni Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. Proszę Państwa, fragment jest dobrze znany, lecz mało kto spodziewa się znalezienia w nim jakiegokolwiek dowodu wskazującego wyraźny cel działania Simona Kefasa. Wręcz przeciwnie, Kościół rzymski wykorzystuje dwa ostatnio przytoczone wersety, by na ich podstawie narzucić swą fałszywą naukę, ale o tym potem. Na wstępie uzupełniliśmy fakty dotyczące raczej niewielkiej skali poznania tego apostoła, o czym wspominałem uprzednio. To Jan rozpoznał Pana, a nie Simon, a tego typu przypadków jest w piśmie więcej. Dopiero tak zwane dzieła apostolskie, to znaczy część druga tych pism, ukazują postać zupełnie innego człowieka, którego było on uprzednio zaprzeczeniem. Nie o tym chcemy jednak rozmawiać, lecz o celu jego misji. Sprecyzowany cel podany zostaje aż trzykrotnie w słowach paść owce moje. Zanim przejdziemy jednak do sedna sprawy, chciałbym zwrócić uwagę na moim zdaniem błędny przekaz pierwszego z wersetów określających cel misji Simona. W wersecie 16 mowa jest o wypasie baranków, a nie owiec. Uważam, że jest to dość istotny błąd, biorąc pod uwagę fakt, że w większości tego typu w biblijnych osobnik męski owcy przedstawiony jest raczej jako postać negatywna, wroga Bogu. Najlepszym przykładem niech będzie wypowiedź z Ewangelii Mateusza w rozdziale 21, wersety 31-34. Gdy przyjdzie Syn Boży w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.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 W przytoczonym przykładzie nie ma mowy o dwóch gatunkach zwierząt, czyli o owcach i o kozach, lecz jedynie o owcach, które Jehoszuła dzielił na owce lub potulne samice i na kozły, czyli barany, jako samce. Wskazują na to wszystkie przykłady pism. Samice to znaczy owce jako synonim potulnej rodzicielki, pomnażającej potomstwo w zrozumieniu wiernych, oraz barany jako synonim postaci negatywnej, upartego grzesznika i odstępcy od Boga, wroga Boga i sługi szatana. W celu uniknięcia tego typu nieścisłości należałoby użyć raczej zwrotu jagnięta jako niewinne, czyste potomstwo. Problem ten wynika z przypadłości języka polskiego, która to już na wstępie definiuje płeć jagnięcia jako potomka płci męskiej. W tym przypadku propagowane przez Kościół odstępców pojęcie baranka Bożego jest absolutnie błędne, gdyż również osobnik płci żeńskiej, to znaczy małe owieczki, będą zaliczane do Bożego stada. Fakt, który w tym przypadku pozbawiony jest jedynie pozornie większego znaczenia, ale wprowadzający dezinformację odnośnie całości zjawiska, które zaraz omówimy. Zwróćmy uwagę na wypowiedź odnoszącą się do formy dokonania podziału i zbawienia wiernych. Wypowiedź ta utrzymana jest w tym charakterystycznym przekonaniu, jakoby wierni mieli zostać zabrani z ziemi do przeznaczonego dla nich królestwa, być może do nieba. Atmosferę tę utwierdzają inne wypowiedzi, na przykład, że pszenica zostanie zwieziona do stodoły, a plewy spalone i tym podobne, lub, że wierni odziedziczą ziemię. Mowa tu po raz kolejny o priorytecie dla akcji ratunkowej, a nie dla akcji zniszczenia świata. Ważny jest ratunek sprawiedliwych, a reszta jest rzeczą drugorzędną. Przejdźmy jednak teraz do sedna sprawy, czyli do celu misji Simona Kefasa. Aby pojąć całość nauki, najlepiej byłoby posłużyć się takimi wypowiedziami, które precyzują owych owiec. Jedną z nich znajdziemy w rozdziale 10 Ewangelii Jana, z którego przytoczę wersety 1 do 18. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu, woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Hoshua, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co mówił. Powtórnie więc powiedział do nich, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Robimy krótką przerwę. Po wypowiedzeniu deklaracji o swoim przewodnictwie nad wiernymi następuje przedstawienie siebie jako jedynej osoby mogącej wprowadzić stada owiec przez bramę królestwa. Zapewne zwrócili Państwo uwagę na wymienienie tu osoby odźwiernego, które jednak definitywnie nie jest wskazówką dotyczącą osoby Simona, potwierdzającą w jaki sposób omawiane nieprawdziwe świadectwo o nim. Osoba odźwiernego jest tu postacią czysto symboliczną, konieczną sytuacyjnie, ze względu na fakt, że pasterz nie może jednocześnie paść owiec i wprowadzać ich przez bramy, które musiałby sam sobie otworzyć. W takim przypadku również i Simon Kefas nie musiałby wypasać owiec, jak mu nakazano, a jednocześnie być odźwiernym. W późniejszym przebiegu odcinka poda mi poważniejsze powody świadczące przeciwko takiemu stanowi rzeczy. Jest to raczej porównanie do sytuacji mającej miejsce w typowo ludzkich zagrodach. Zagrody z reguły były i są zamykane i zawsze jest tam jakiś pachołek, który wpuszcza pasterzy z owcami do środka lub zamyka zagrodę, gdy wyprowadzą zwierzęta. Dalej w kolejnych wersetach oświadcza. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przychodzę po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego też jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca, życie moje oddaję za owce. W słowach tych wyraźnie deklaruje gotowość poświęcenia życia, ale jedynie dla swoich owiec, a nie dla tych, których za takowe nie uzna. Jest to bardzo cenna uwaga, kwestionująca propagowane przez religię świata nieskończone miłosierdzie Boże oraz stwierdzenie, że Pan umarł za nas wszystkich. Nieprawda, umarł jedynie za tych wszystkich, czyli korzyść z jego śmierci będą posiadali ci wszyscy, którzy okażą się sprawiedliwi w oczach Bożych. Słowa te oraz wiele innych wypowiedzi wyraźnie zaprzeczają nauce świata, na co wskazywałem już w prologu i innych odcinkach. Właśnie dlatego mówi się o garstce lub o małej trzutce i o bardzo wąskiej ścieżce wiodącej do zbawienia. Staram się to Państwu uzmysłowić już od początku serii. Jego wypowiedź jest sprecyzowaniem tożsamości wiernych. Ci, którzy zaliczają się do jego owiec, co wielokrotnie powtarzał, muszą być siłą rzeczy owcami jego ojca. Mowa jest jedynie o wybranych Izraelitach i nikim więcej. Byli nimi przedstawiciele zarówno pierwszego stada, czyli stada Lei, oraz drugiego, a więc Racheli. Jehowach określał jedynie Żydów miarem swoich owiec, jak to czynił np. w księdze Ezechiela w rozdziale 34, w 31. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a ja jestem waszym Bogiem, mówi Wszechmocny Pan. W pismach znajdujemy wiele tak sprecyzowanych wypowiedzi. W kolejnych słowach Jehozsuła wskazuje na fakt posiadania także drugiego, młodszego stada owiec, których jednak jeszcze nie wypasa. W szesnastym mówi, mam także i inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Wypowiedź wskazuje na fakt, że owe stada muszą zostać wpierw przyprowadzone i to przyprowadzone do Boga, gdyż nic nie wiedzą o jego istnieniu, a dopiero gdy go poznają, stworzona zostanie jedna trzoda. Przypomnijmy sobie fakt, że Jakub wypasał pierwsze 7 lat owce Labana w zamian za Leę, chodzi więc o pierwsze stado. Następne kolejne 7 lat wypasał stada w zamian za Rachelę, czyli za drugie stado. Posiadając oba stada, wypasał je razem przez kolejne 6 lat, by je pomnożyć i uczynić z nich jedno stado, które wywiódł do swojej ojczyzny. Z lei pierwszej żony spłodził Judę jako prawowitego władcę świeckiego, od którego władza królewska nie miała odstąpić aż do czasu nadejścia Shiloch, czyli anioła Bożego, syna. Przypominam także, że w proroctwie o Jakubie Jakub pokochał z całego serca młodszą córkę Labana, z której spłodził właśnie Józefa jako kapłana Boga w niebie, a jego potomka jako proroka, w którego ciele właśnie znajdował się Syn Boży, wypowiadając te słowa. W następnym wersecie powtarza swoją deklarację wypełnienia misji w odniesieniu do obu stad wiernych. Dlatego miłuje mi Ojciec, bo ja życie swoje oddaję, aby je potem znowu odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mego Ojca. Słowa te są stwierdzeniem, że poświęca się dla Ojca i ofiarowuje swoje życie jako ducha, by następnie je odzyskać, ponieważ wypełnił warunki paktu z szatanem. Na tym polega właśnie owa moc, o której mówił, że ją posiada i nie powątpiewał, że ją posiada. To właśnie na mocy wypełnienia warunków umowy po trzech dniach obudził się automatycznie niczym siłą woli. Nie bardzo przemawiają do mnie jednak końcowe słowa, mówiące o nakazie lub rozkazie od Ojca. Uf nakaz mógłby raczej dotyczyć poświęcenia życia, gdy zaprzeczałby wskazanej jednocześnie dobrowolności tego czynu. Uf nakaz dotyczy raczej udzielenia mu mocy, właśnie do czegoś w rodzaju samoistnego zmartwychwstania, Werset ten powinien raczej brzmieć następująco. Taką moc otrzymałem od mojego ojca. Szanowni Państwo, przytoczone tu wypowiedzi poruszają bardzo wiele różnych wątków, ale definitywnie precyzują grupę ludzi, za którą odpowiedzialność ponosił Simon Kefas. Grupą owiec, jaką z rozkazu Jekoszuł miał wypasać, były definitywnie oraz jedynie rodowici Żydzi i nikt inny. Tak bowiem brzmiał rozkaz Syna Bożego i chociaż istnieją przesłanki w dziejach apostolskich, jakoby Simon na skutek widzenia poszedł głosić dobrą nowidę pomiędzy pogan, to informacje te należy definitywnie odrzucić właśnie ze względu na wyraźny rozkaz nauczania jedynie wśród rodowitych Żydów. Oto skrót relacji opisującej pozyskanie przez apostoła Simona pierwszego wyznawcy, który nie był Żydem, lecz Rzymianinem, co zarzucali mu współwyznawcy. W tym celu Simon po otrzymaniu objawienia że rzekomo udał się z rozkazu Boga do Cezarei, by ochrzcić Corneliusza, setnika gwardii i jego rodzinę. Korneliusz także otrzymał objawienie od Boga, który kazał mu skontaktować się z Simonem Kefasem. Po powrocie do Jeruzalem współwyznawcy zarzucili mu skalanie się kontaktem z nieobrzezanymi, co było poważnym wykroczeniem. Simon szybko wytłumaczył powody swojego postępowania i współwierni przyznali mu rację. Tak na marginesie zwróćmy uwagę na postać, którą pozyskał, a mianowicie setnika, który znowu zaliża się w pewnym sensie do przedstawicieli klasy posiadających władzę, co jest charakterystyczne dla propagandy rzymskiej, by wskazywać na ich szlachetność. Nigdzie w pismach Nowego Testamentu nie znajdziecie Państwo przypadku, jeżeli dotyczyłby on Rzymianina, by nawróconym został jakiś przeciętny zjadacz chleba, to znaczy niewolnik czy biedak, ale zawsze osoba dysponująca jakąś formą władzy, co znowu wskazuje na osoby posiadające wyższy status społeczny. Biedaków pozyskiwano chyba jedynie spośród Żydów, Greków i innych pogan. Gdyby przedstawiona relacja namówienia setnika była prawdziwa, Simon Kefas byłby pierwszym z apostołów, który pozyskał dla Boga poganina, gdyby, ponieważ postępując tak, przekroczyłby nakaz dany mu przez Jehoszułę, którego się raczej trzymał, co potwierdzają też i wypowiedzi Saula Starcu spisane w liście do Galatu w rozdziale drugim, wersety 6-7.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 Wypowiedź jest jednoznaczna i nie pozostawia żadnego pola manewru, ponieważ najprawdopodobniej sam Simon Kefas poinformował Saula podczas jego pobytu w Jeruzalem o powierzonym mu zadaniu. Donosi o tym pierwszy rozdział Listu do Galatów w Wesetach 18-19. Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15, a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. W dalszym przebiegu listu, w rozdziale drugim, który opisuje wydarzenia mające ponownie miejsce po 14 latach od pierwszej wizyty w Jeruzalem, Saur wspomina o pełnej akceptacji ze strony apostołów, kontynuując przerwaną myśl. Otóż, że poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Wypowiedź wyraźnie stwierdza, że po tak długim okresie Simon Kefas nadal przebywał w Jeruzalem, choć jak wskazuje kolejny fragment listu, podróżował również po żydowskich zborach chrześcijańskich, gdyż o takich jest mowa. Również informacja co do tożsamości owiec, jakie miał wypasać Simon Kefas, zostaje potwierdzona przez kolejną jednoznaczną wypowiedź dotyczącą żydowskiego zboru w Antiochii.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 Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Relacja ta ukazuje nam ponownie postać apostoła, jaką poznaliśmy z Ewangelii. I to po upłynięciu co najmniej dwóch dziesięcioleci od śmierci pańskiej. Wypowiedź ukazuje go nadal jako człowieka raczej niestabilnego i strachliwego, a na pewno obawiającego się o swoją reputację. Jest to obraz zupełnie odmienny niż ten przedstawiany nam w tzw. dziejach apostolskich, przedstawiających wszystkie fakty w sposób sprzeczny w stosunku do innych relacji, zaprzeczający również wszelkim relacjom dotyczących losów Saula Starsu, opisywanych przez niego samego w listach. Osobiście jestem przekonany i wiem, że w tym przekonaniu nie jestem odosobniony, że utwór ten został skomponowany w tej formie na zamówienie kościoła rzymskiego dopiero w IV wieku naszej ery, upiększając przede wszystkim obraz elit rzymskich, przedstawiając je jako wyróżniające się szczególną szlachetnością, sprawiedliwością i praworządnością. W tym też celu większość utworu poświęcona jest wyimaginowanemu procesowi przeciwko Saulowi Starsu, doprowadzającego go dzięki wyolbrzymionej rzymskiej praworządności aż do Rzymu, w którym pozostał. Nie uwzględniono w utworze żadnych szczegółów dotyczących bardzo ważnych aspektów religii czy wiary. Nie ma wzmianki ani o prześladowaniach chrześcijan przez Nerona, ani o buncie Żydów i zniszczeniu Jeruzalem. Dzieła apostolskie są w mniemaniu wielu biblistów cenzurującym historię wiary czysto propagandowym utworem Cesarstwa Rzymskiego, spisanym na zamówienie założyciela upaństwowionego cesarskiego kościoła rzymskiego, z którego jeszcze jednak skorzystam. Powróćmy jednak do postaci Simona Kefasa, o którym wiemy, że Pan zapowiedział mu, iż zostanie spętany i poprowadzony dokąd nie chce – Kościół rzymski na bazie tej wypowiedzi, która jest częścią definitywnie nieprawdziwego świadectwa o Simonie, co uprzednio udowodniłem, twierdzi, że Simon przebywał w Rzymie jako wolny człowiek, będąc założycielem i przywódcą zboru chrześcijan. Na bazie jednego z przekazów dowiadujemy się o poniżeniu na oczach tłumów Simona Magusa z Wodzącego Lud. Rozdział czwarty kodeksu Vercellensis opisuje niezliczone cuda, jakich rzekomo dokonywał, a mające udowodnić zebranym posiadanie przez niego mocy bożej. Cuda te w przeciwieństwie do czynów Jehoszuły nie były dokonywane pośród ludzi wierzących, co było wręcz cechą charakterystyczną postępowania Syna Bożego, lecz jako magiczne sztuczki, co dyskwalifikuje je jako czyny Boże. Mowa jest o psie przemawiającym ludzkim głosem, o wysuszonej rybie, która ożywa po wrzuceniu jej do wody i wielu podobnych paskudstwach. Całość przypomina raczej pojedynek pogańskich czarowników niczym Merlina i Morgany z disneyowskiej bajki o królu Arturze, ukazując całkowitą cielesność autorów tych historyjek. Już tylko te pozorne cuda stają w całkowitym przeciwieństwie do postępowania i nauk Syna Bożego, jakie znamy z Ewangelii i wystawiają świadectwo tym, którzy się nimi szczycą. Autor tych kłamstw nie znał najprawdopodobniej podstawowej prawdy biblijnej, że to wiara w Boga czyni cuda, a nie cuda służą, by ktoś uwierzył w Boga. Tak czy inaczej Simon miałby zostać ukrzyżowany głową do dołu na wzgórzu Watykanus, będących od czasów etrusków miejscem kult różnych bóstw, wysypiskiem śmieci, a za cesarza Nerona miejscem kaźni, w którym wykonywano wyroki śmierci. Jest to jednak jedynie legenda propagowana przez kościół rzymski, nie tylko nie posiadająca jakichkolwiek podstaw naukowych, ale przecząca relacją samego pisma. A jakie są fakty? Fakty i zdrowy rozsądek mówią, że Simon nie mógł dobrowolnie pójść do Rzymu, gdyż pogwałciłby nakaz Syna Bożego. Gdyby został poprowadzony do Rzymu jako więzień na sąd, to nie mógłby raczej, będąc skutym łańcuchami w jakimś lochu aż do śmierci, być założycielem zboru i dokonywać tych przypisywanych mu, a obrzydliwych sztuczek. To mówi nam zdrowy rozsądek. A co mówią nam pisma? W pierwszym liście Piotra znajdujemy następującą wzmiankę. Przez Sylwana, wiernego nam, jak nie mam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża. W niej trwajcie. Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. List przedstawia człowieka prostego, najprawdopodobniej nieumiejącego lub nie niemogącego samodzielnie pisać, co mogłoby być wskazówką na prostego rybaka, jakim był, obdarzonego wielkim duchem, jak wynika z przekazu listu. Po pierwsze, już w wersecie pierwszym rozdziału V określa siebie samego mianem starszego, a nie przywódcy. Starszych więc, którzy są wśród Was, proszę, ja równie starszy, a przy tym świadek Pańskich cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Ukazuje siebie jako równego innym starszym, a nie jako wybranego do dzierżenia przewodnictwa, jak to ma miejsce w dziejach apostolskich. W wersecie 13 nie tylko wyraźnie stwierdza, że jest przy nim jego syn Marek, ale co ważniejsze, że przesyła pozdrowienia z Babilonu leżącego w Azji mniejszej, na równinie pomiędzy Tygrysem i Eufratem, a to raczej z kierunku zupełnie przeciwnego od Rzymu i władza Rzymu nigdy tam nie sięgała. Skoro Simon Kefas przebywał na terenie obecnego Iraku, nie miałby się czego obawiać z ręki Rzymian. Już zaledwie ta jedna jedyna wypowiedź samego apostoła wywraca całą naukę kościoła odstępców do góry nogami. Skoro przebywał w Babilonie, to głosił dobrą nowinę licznej ilości Żydów zamieszkujących te tereny jeszcze od czasów uprowadzenia ich do niewoli przez Nebukadnesara, czyli od prawie 500 lat. W takim razie nigdy nie przekroczył nakazu Pana, gdy ten mu powiedział, paść owieczki moje. Co prawda wielu historyków twierdzi, że Simon nie jest autorem tego listu, ponieważ charakter utworu wskazuje wyraźnie, że pierwotnym językiem, w którym spisano ów list nie był wcale język hebrajski, choć powinien nim być, lecz język grecki. Również cytaty z pism Starego Testamentu są pierwotnymi cytatami z Septuaginty, greckiego przekładu pisma. List przedstawia nam zupełnie innego człowieka, innego Simona, niż ten, którego znamy z Ewangelii, lecz w swoim tonie i sposobie pisania bardzo podobnego do Saula Starsu. Ponadto utwór ten pozbawiony jest jakiegokolwiek emocjonalnego zaangażowania, ukazując jedynie w bardzo oficjalny sposób opis wydarzeń nawiązujących przecież do osoby Jehoszuły, czyli najbliższej mu osoby. Osoby, którą sam określił mianem pomazańca, z którą obcował na co dzień i od której wszystkiego się uczył. Osoby, dzięki której poznał Boga, z którą gotów był iść na śmierć, a której się zaparł, nad czym tak rozpaczał. Osoby, z którą wespół cierpiał i której śmierć oglądał na własne oczy, stojąc z boku, by następnie wielokrotnie rozmawiać ze zmartwychwstałym Panem. Tak nie wygląda list spisany ręką lub pod dyktando naocznego świadka i osoby bezpośrednio emocjonalnie związanej z postacią Jehoszuły. List donosi z kolei o jedynie nielicznych zborach wygnańców lub uchodźców rozsianych tylko po Azji Mniejszej, co jest faktem. Wiele innych relacji oraz oficjalna nauka światowych kościołów przedstawia ówczesne chrześcijaństwo, pomimo lokalnych prześladowań, jako bujnie rozprzestrzeniające się po ówczesnym cesarstwie rzymskim, próbując sprawić wrażenie, że już w owych pierwszych dziesięcioleciach istniała niezliczona ilość dużych zborów. Fakt ten nie pokrywa się z prawdą, gdyż wyznawanie jakiejkolwiek innej religii niż te aprobowane przez Rzym karane było śmiercią. Taki szybki rozkwit chrześcijaństwa jest bajką, a potwierdzają to chociażby pierwsze rozdziały w drugim i trzecim rozdziale Apokalipsy Jana, w których Pan zwraca się do siedmiu zborów, w których o dziwo, nie ma nawet zmianki o zborze w Rzymie. Zbór ten był przecież tak opiewany w tzw. liście do Rzymian, jako potężny i sławny w całym ówczesnym świecie. List został rzekomo spisany przez Saula Starsu, który przez wiele lat głosił Ewangelię równolegle do Simona Kefasa, ale pośród pogan. W wymienionych przez syna Bożego zborach, znajdujących się wówczas na zachodzie dzisiejszej Turcji, panował strach i prześladowania z ręki tubylców połączone z odstępstwami, a liczba wiernych była raczej bardzo niska, na co wskazuje sam charakter utworu, odnoszący się niczym do zalążków czegoś większego. Jeszcze mniejsza była liczba tych, którzy trzymali się czystej nauki, jak w zborze w Sardes, gdzie pan wymienia zaledwie ilość kilku osób. O tych zagadnieniach będziemy jeszcze rozmawiać w kolejnym odcinku. Tak czy owak, list ten, nawet jeżeli nie został spisany przez Simona Kefasa, lecz spreparowany w okresie późniejszym, zaprzecza powszechnej nauce o losach tej postaci, ponieważ wymienia Babilon jako miejsce powstania utworu. Jeżeli natomiast Babilon, jak niektórzy twierdzą, odnosi się w rzeczywistości do Rzymu, a nazwa ta została użyta, by nie narażać siebie i wiernych pisząc ze stolicy cesarstwa, byłoby to nie tylko bardzo poważnym odstępstwem od nakazu Pana, ale także może mieć dwojakie znaczenie dla samego Rzymu. Pierwszym znaczeniem, jakie mam na myśli, jest znaczenie pozytywne z punktu widzenia kościoła rzymskiego, będące poniekąd potwierdzeniem oficjalnej nauki, co leżałoby jak najbardziej w jego interesie. Drugim jednak znaczeniem, na dodatek jak najbardziej negatywnym, jest fakt, że nie przez przypadek użyłby nazwy miasta, które w owym okresie nie miało przecież żadnego znaczenia i dla Rzymian było praktycznie bajką. Mógłby przecież użyć nazwy dowolnej miejscowości oddalonej od Rzymu, jak na przykład Aleksandrii w Egipcie. Użył jednak Babilonu, będącego dla Rzymian jedynie legendą, jednak tylko dla Rzymian, ponieważ nazwa ta definitywnie jest wyraźną wskazówką na miasto przedstawiane w pismach Starego Testamentu jako synonim szatana, co wyjaśnię w kolejnym odcinku. Obawiam się, że jeszcze nie jeden szok przed państwem. Jeżeli takie intencje spowodowały użycie akurat tej nazwy, mielibyśmy do czynienia z bezsprzecznym myśleniowym powiązaniem do wypowiedzi z prawdopodobnie niespisanej jeszcze wówczas Apokalipsy Jana, przedstawiającej Kościół ostępców jako Wielki Babilon, Matkę Wszetecznic. W takim przypadku nie można by mieć żadnych wątpliwości, że w Apokalipsie Jana mowa jest o Rzymie, co chyba nie uszczęśliwi tam rządzących. I w taki to sposób własna nauka świadczy wtedy przeciwko nim samym, przedstawiając Watykan jako odpowiednik szatańskiego Babilonu, jako świątynię szatana. Na tym kończę rozpatrywanie bajek i faktów o Simonie Kefasie, rybaku z Galilei. Kto miał uszy, ten usłyszał. Rozdział czwarty. Punkt 10. Wydanie. Kolejnym tematem, którym teraz się zajmiemy, będą ostatnie dni z życia Jehoszuły, w tym jego wydanie w ręce jego prześladowców, żydowskich elit, Omówimy także jego proces zakończony skazaniem go na śmierć, gdyż i te zagadnienia zawierają masę zdecydowanie nieprawdziwych informacji, ponieważ relacje zaprzeczają nie tylko samym sobie, ale i dostępnym nam faktom naukowym. Rozpoczniemy jednak od dobrze znanego wjazdu na osiołku do Jeruzalem, co miało rzekomo symbolizować osobę króla przepowiedzianego na pięć wieków wcześniej w księdze Zachariasza w rozdziale 9 werset 9. Manipulację związaną z tym proroctwem omówiłem w odcinku 10, gdy wyjaśniliśmy bez jakichkolwiek wątpliwości, że owa przepowiednia dotyczyła osoby Zorobabela i powrotu judejczyków z niewoli babilońskiej, mając charakter jedynie lokalny, a nie globalny. Może ona jednak dotyczyć finalnego potomka Abrahama, jeżeli będzie miała miejsce po raz kolejny. Wypowiedź znajdziemy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 21, wersety 1-11. do gdy się przybliżyli do Jerozolimy, przyszli do Betfagę, na górze Oliwnej, wtedy Jehoszuła posła dwóch uczniów i rzekł im, idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie jej i przyprowadźcie do mnie, a gdyby wam kto co mówił, powiedzcie, Pan ich potrzebuje i zaraz je puści. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka, powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedząc na osiołku i źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im polecił. Przyprowadzili oślicę i drzewie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano kto to jest? A tłumy odpowiadały – to jest prorok Jehoszua z Nazaretu w Galilei. Szanowni Państwo, wszyscy doskonale znamy tę relację, nie zdając sobie jednak sprawy, że użyty w tym okresie historycznym uwjazd króla do Jeruzalem jest czystą fikcją, gdyż nie pokrywa się z całą treścią proroctwa. Proroctwo to omówiłem w całości w odcinku 10 i tutaj przytoczę tylko jeden fragment, gdyż wiemy, że nie może być żadnych wątpliwości co do wydarzeń opisanych przez Zacharia. Były to wydarzenia czysto lokalne i dotyczące Zorobabela, namiestnika nad Judeją, po powrocie z 70-letniego wygnania do zburzonego Jeruzalem. Obecnie rozpatrzymy tylko wersety 8-12, by wyłuskać informacje dotyczące samej osoby owego króla i zadań, jakie miał wykonać. Sam będę dla domu mego strażą i obroną przed przechodniami i przemoc wroga już go nie dosięgnie, gdyż wejrzałem na niego i jego nędzy. Raduj się wielce, córko Syjonu, wołaj radośnie, córko Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślądku źrebięciu, oślicy. On zniszczy rydwany we Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska na kawałki, pokój ludom obwieści. Jego własstwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki, aż po krańce ziemi. Także ze względu na krew przymierza zawartego z tobą wypuszczę więźniów twoich z bezwodnej cysterny. Wróćcie do warownego miejsca, wygnańcy oczekujący z nadzieją. Dzisiaj ja Cię o tym zapewniam, że Cię nagrodzę w dwójnasób. Szanowni Państwo, po wstępnych zapowiedziach wyniszczenia wrogich Izraelowi królestw Bóg ustanawia siebie samego tarczą dla Izraela, gdyż się nad nimi zlitował. Zwracając się do Jeruzalem, zapowiada miastu nadejście króla, który wiedzie na osiołku. Wypowiedź z Ewangelii Mateusza pokrywa się co do treści z oryginałem, jednak już w następnym zdaniu Bóg określa zadania, jakie czekają Nowego Króla, o czym nie ma oczywiście wzmianki w Pismach Nowego Testamentu. Werset 10 wyraźnie zapowiada, że zadaniem owego władcy jest zniszczenie narzędzi wojennych we Efraimie i Judzie, co w ogóle nie pokrywa się z obcojęzycznymi przekładami Pisma, gdyż tego ma dokonać sam Bóg. Król ma ogłosić pokój, co również całkowicie zaprzeczałoby wypowiedziom Jehoszuły, gdyby prorostwo miało dotyczyć jego osoby, gdyż przyniósł na ziemię raczej miecz, a nie pokój, oraz że Jeruzalem zostanie doszczętnie zniszczone tak, że nie pozostanie po nim kamień na kamieniu, a na świecie zapanuje wrogość i wojna. Widzimy wyraźnie, że nie zgadza nam się tu linia czasowa wydarzeń. Przecież wszyscy znamy te wypowiedzi padające z ust Syna Bożego w wielu miejscach Nowego Testamentu, gdzie w nich mowa o pokoju dla narodów i o królu panującym nad narodami ziemi, jak to przedstawia nauka odstępców. Dalej w wersecie 10 czytamy, że jego władza sięgać będzie od morza do morza i od rzeki po krańce ziemi. Od morza do morza nie oznacza niczego innego, jak znajdujące się na zachodzie morze śródziemne, poleżące na wschodzie morze czerwone, a rzeką, o której jest mowa, jest zapewne leżący na północy Eufrat, a krańcami ziemi są południowe rubieże państwa izraelskiego. Nic ponadto. Mowa jest definitywnie o czysto lokalnym zasięgu owej władzy. Werset 11 wskazuje na krew przymierza, lecz mowa jest nadal o mieście, o Jeruzalem. Ową krwią przymierza nie jest krew Mesjasza, ale kara za grzechy miasta. Przymierze zawierało przecież błogosławieństwo i przekleństwo, jak przypominamy sobie z Księgi Powtórzonego Prawa i było ono wielokrotnie przypominane judajczykom w słowach proroków kierowanych do Jeruzalem jako Bożej wybranki. Nagrodą za posłuszeństwo, czyli miłość do Boga i bliźniego, miał być dobrobyt i pokój, a karą za łamanie przymierza przelew krwi i śmierć lub wygnanie. Właśnie dlatego, w zamian za ów przelew krwi za grzechy, najwyższy zapowiedział wypuszczenie więźniów z cysterny bez wody, czyli z miejsca, z którego o własnych siłach nikt się nie jest w stanie wydostać. Przypomnijmy sobie losy proroka Jermija, jak uwieziono go właśnie w takiej studni bez wody, ale pełnej błota i szlamów, w którym ugrzązł niemalże po pachy. Bóg zapowiedział im wyzwolenie, gdyż ponieśli już kary, czyli przelali krew za swe grzechy. W wersecie 12 nakazuje im powrócenie do ojczyzny z nadzieją i zapowiada, że za swe cierpienia otrzymają podwójną nagrodę. Czy owo prostwo mogło dotyczyć nadejścia Mesjasza i wszystkich wydarzeń, które spadły na Jerozalem niczym grom z jasnego nieba? Czy rzymska okupacja zakończona została wyzwoleniem? A dokąd powracali owi więźniowie? Czy podwójną nagrodą dla miasta było jego całkowite zburzenie, bezwzględne rządy Rzymian, a następnie najazdy muzułmanów i opanowanie przez nich miasta aż po dzień dzisiejszy? A może było nią odwiedziny Mahometa i późniejsze wzniesienie meczetu na skalę, do którego pielgrzymują muzułmanie z całej ziemi? Czy podwójną nagrodą dla uciskanych Żydów było wygnanie ich na kilkaset lat z tych terenów i rozproszenie ich po całym świecie, gdzie są solą wokół każdego narodu? Oczywiście nie mam tu na myśli żydowskich elit, gdyż bogaczom, a więc osobom wpływowym zawsze i wszędzie powodziło się dobrze. O nie, proszę państwa, to prostwo nigdy nie miało niczego wspólnego z nadejściem Jehoszuły, wypełniającego misję proroka. Jeżeli Jehoszuła wjechał do Jeruzalem na osiołku, to jedynie, tak jak sam siebie określał jako Eliasz, jako prorok, by dokonać w nim żywota, bo żaden prorok nie mógł zginąć poza Jeruzalem. Zresztą nie inaczej świadczył o nim tłum w słowach, że to prorok Jehoszuła. Nigdy nie wjechałby tam na pewno jako król, gdyż takowym nie był. Zwróćmy uwagę na fakt, że cały wcześniejszy opis poprzedzający uwiast, to znaczy wersety 2-7, do 7 zostały skomponowane jedynie w celu przytoczenia słów prostwa Zacharia. Werset 4 stwierdza wręcz wprost, że dokonano tych czynności, aby wypełnić słowa prorostwa o królu, co z gruntu rzeczy już samo w sobie stanowi manipulację, ponieważ wymusza działanie, dostosowując je do wcześniej znanych zapowiedzi. Istnieje bowiem kolosalna różnica pomiędzy przypadkowym znalezieniem osła przy drodze, a celowym wysłaniem uczniów, by Takowego szukali. W kolejnych wersetach wiwatujący tłum z jednej strony okrzykuje go synem Dawidowym, by w kolejnym dorzucić jeszcze, że to prorok z Nazaretu. Nie mógł być synem Dawidowym i pochodzić z naftalijskiego Nazaretu. Albo król, albo prorok. Nie mógł być dwiema postaciami naraz. Fakty te wskazują na dużo późniejsze wkomponowanie tej opowieści. W każdym bądź razie, dla bezpieczeństwa, starano się wykorzystać wszelkie możliwości króla i proroka. Wiemy jednak, że król dopiero nastanie, gdy utworzy swoje królestwo, a w tym celu musi najpierw podzielić stada na owce i kozły, czyli dokonać z ramienia Boga sądu nad światem. To jeszcze przed nami. Rozdział czwarty Kolejnym wątkiem, którym w związku z tym opisem chciałbym się zająć, jest właśnie nastawienie ludu, który pokrywa się we wszystkich opisach przytaczanych w Ewangeliach. Z relacji ewangelistów wiemy, że tłumy wiernych nieustannie go poszukiwały i chodziły za nim przez cały okres jego działania, co oznacza, że wśród pospolitego ludu cieszył się niepokalaną sławą i szacunkiem jako prorok, uzdrowiciel i nauczyciel. Podobnie i w Jeruzalem oraz jego okolicach, co przedstawiają nam wszystkie relacje dotyczące jego pobytu w tym mieście. Z relacji tych wynika w sposób jednoznaczny, że tak jak pospólstwo go kochało, tak elity żydowskie nienawidziły go, obawiając się utraty władzy nad ludem. Jeden z takich opisów znajdujemy w tym samym 21 rozdziale Ewangelii Mateusza i ukazuje on nam nie tylko strach elit, ale ponownie określa go jako proroka, a nie króla. Jehoszuła im rzekł czy nigdy nie czytaliście w piśmie, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoc. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Wypowiedź nie pozostawia miejsca na jakiekolwiek manipulacje, ponieważ przedstawia nienawiść elit żydowskich oraz fakt, że przez lud uważany był definitywnie jedynie za proroka. Inne przykłady potwierdzają ową nienawiść oraz fakt, że przyszedł zapowiadany Eliasz, choćby z rozdziału 12 w wersecie 14 tejże Ewangelii Mateusza. A faryzeusze wyszedwszy naradzali się co do niego, jakby go zgładzić. Lub 22 w 14-15 po jego krytyce faryzeuszów.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 Jak wskazuje kolejny przykład, powodem owej nienawiści nie był jedynie sam strach przed utratą władzy, ale również stracenie dobrego wizerunku i poważania wśród ludu. Bardzo dokładnie opisuje to Ewangelia Mateusza w rozdziale 23, wersety 1-39, do 39, ukazując otwartą krytykę ich stylu życia jako powód nienawiści dla Jehoszuły. Wówczas przemówił Jehoszuła do tłumów i do swych uczniów tymi słowy Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, ale sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden jest bowiem ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Jehoszuła. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Biada wam, uczeni w Piśmie i Faryzeusze, obudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i Faryzeusze, obudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim staje, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam przewodnicy ślepi, którzy mówicie, kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy, lecz kto by przysiągł na złoto w przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dlatego kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy, lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi, cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży? A kto przysięga na przybytek, przysięga na Niego i na Tego, który w Nim mieszka. A kto przysięga na Niebo, przysięga na Tron Boży i na Tego, który na Nim zasiada. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę zmięty i kopru i kminu, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komarę, a połykacie wielbłąda, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Paryzeuszu ślepy oczyść w wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo podobnie jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz są pełne kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz jesteście pełni obudy i nieprawości. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków Dopełnicie i wymiary waszych przodków Węże, plemię żmijowe Jak wy możecie uść potępienia w piekle? Dlatego oto ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszelka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla Sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto Wasz dom zostanie Wam pusty, albowiem powiadam Wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Szanowni Państwo, jak słyszeliśmy, padło tu wiele ostrych słów, ukazujących zupełnie bez ogródek obudę elit żydowskich i to w obecności pospólstwa. Nic dziwnego, że krytykowani pałali ognisą nienawiścią i pragnęli pozbyć się ich oszuły za wszelką cenę. Ale z drugiej strony, czy nie uważacie Państwo, że krytyka ta jest nadal aktualna, ponieważ czym różnią się tak naprawdę tamci przywódcy religijni od ich następców? Niczym. Następcy byli i są gorsi od tamtych, gdyż nie tylko nie odbiegają obudą od swych żydowskich poprzedników, to jeszcze wywrócili naukę i prawdę o Bogu do góry nogami. Wypowiedzi aż do wersetu 15 ukazują nie tylko budę dawnych elit, ale i odstępstwo i wprowadzone na świat przez elity, zajmujące ich miejsca, bo kogoż dotyczyć ma przestroga, by nikogo na ziemi nie określać mianem Ojca, jak nie tych, którzy narzucili światu kult jednostki, którą określa się Ojcem Świętym. O tym jednak w kolejnych odcinkach. Ponadto wypowiedź potwierdza Jeruzalem jako miejsce kaźni dla proroków bożych, którzy na przestrzeni wieków stracili życie właśnie w tym mieście. Mamy tu do czynienia z insynuacją w odniesieniu do braku jakiejkolwiek informacji na temat występowania proroków w Judzie już od ponad 400 lat. O tym okresie historii wiary nie wiemy niczego. Kolejnym przykładem, którym pragnę się posłużyć, jest opis sytuacyjny z Ewangelii Jana w rozdziale 7, wersety 40-43, do ukazujący ślepotę elit zupełnie nierozumiejących proroctw ani historii swego narodu i nie potrafiących rozróżnić pomiędzy prorokiem a królem. Niestety, do dzisiaj sytuacja ta nie uległa zmianie, co zapowiadały pisma. Niewierni nie posiądą poznania. A wśród słuchających go tłumów odezwały się głosy. Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili – to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy, czy Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Widzimy tu całkowity brak zrozumienia podstawowych zagadnień wiary, także wśród prostego ludu, gdyż nikt im nie objawił prawdy Bożej. Tej ślepoty dotyczą właśnie przypowieści Jehoszuły, gdy tłumaczył uczniom, że jeżeli ślepy prowadzi ślepego, to obaj zginą. Skoro więc nauczyciele ludu byli ślepi, to i ich uczniowie. Ta ślepota wisi nad światem aż po dzień dzisiejszy. Kontynuuję. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich, czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli, nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Nasuwa się pytanie, co mieli na myśli. Czy chodziło o przemawianie z mocą ducha, czy fakt, że wytykał ich fałsz tak otwarcie? Kontynuuję. Odpowiedzieli im faryzeusze. Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Tu, proszę Państwa, padły najcięższe i zarazem najszczersze słowa. Żaden członek elit rządzących nie uwierzył w niego. Wypowiedź ta ukazuje prawdziwy fundament, na jakim zbudowane są hierarchie władzy. Tym fundamentem, tą skałą, ich skałą, z której zostali wykuci jest sam szatan. Stwierdzenie to wyraźnie określa każdego pożądającego władzy, jako niewiernego i wrogiego Bogu, jako niewolnika władcy świata. Wątek ten przewija się bardzo wyraźnie we wszystkich pismach Nowego Testamentu, choć świat go nie dostrzega. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swojego domu. Te wersety wskazują ponownie na ślepotę i niewiedzę przywódców, ale i nienawiść lub też pogardę dla samaryjskich pogań, jakimi byli określani niejudejczycy. Proszę Państwa, być może zastanawiacie się Państwo, w jakim celu przytaczam te z punktu widzenia wiary niespecjalnie znaczące zagadnienia jak nienawiść elit lub poważanie wśród pospólstwa. Omawiam je, ponieważ mają one ogromne znaczenie z punktu zapatrywania się na fakty historyczne i narzuconą nam naukę Kościoła świata. Ja nie na darmo określam siebie samego mianem poszukiwacza zaginionej prawdy. Moim celem, na którym wskazywałem już w prorogu, jest podniesienie prawdy o Bogu z kolan, na które została powalona. Któż inny może tego dokonać, jak nie Najświętszy chowach rękami swojego sługi? Dlatego właśnie jestem jego sługą i właśnie to jest moim życiowym zadaniem. Zagadnienia te omawiam w celu przygotowania Państwa na analizę kolejnych wydarzeń, które szokują każdego, kto o nich usłyszy, a naprostują prawdę o Ojcu i Synu. To, co dotychczas niezrozumiałe, stanie się jasne jak słońce. Jeszcze zanim ten odcinek dobiegnie końca, nie jeden szok przed Państwem, a co dopiero, gdy zakończę serię po przedstawieniu 14 odcinka. Rozdział 5. Przechodzimy teraz do kolejnego zagadnienia obarczonego całą masą poważnych kłamstw i manipulacji faktami historycznymi, a mianowicie do kwestii wydarzeń związanych z wydaniem Jehoszuły w ręce Rzymian. Jest to zagadnienie bardzo poważne, gdyż jak wykażę wszystkie opisy są propagandową historią spisaną na potrzeby kościoła odstępców. Mam tu na myśli choćby relacje Rehoshuły z Piłatem, którą przytoczę z Biblii Tysiąclecia, będącej jedynym na świecie przekładem dopuszczającym się tak jawnej manipulacji opisami tych wydarzeń. Opisy te są nawet sprzeczne z relacjami zawartymi w greckiej Septuagincie, która była ich pierwowzorem, a także w łacińskojęzycznej Wulgacie, będącej przecież flagowym przekładem Kościoła Rzymskiego. Omawianie rozpocznę od Ewangelii Marka, od rozdziału 15 w wersetach 1 do 15, w której czytamy. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi uczonymi w piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jehoszułę Związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu, tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał, nic nie odpowiadasz, z o jakie rzeczy cię oskarżają lecz Jehoshua nic już nie odpowiedział, także piłac się dziwił. Już w pierwszych słowach zawarte są nieścisłości, ponieważ arcykapłan był tylko jeden, więc użycie liczby mnogiej jest zupełnie nieprawidłowe. Nie jest to jednak meritum sprawy. Problemem jest rzekoma wypowiedź jeho Schuły, jakoby on był królem, której to nie znajdziemy w żadnym innym przekładzie tej i pozostałych relacji, jak jedynie w polskiej Biblii Tysiąclecia. Żaden inny przekład pisma, nawet niemieckojęzyczne tłumaczenie Die Einheitsübezezung, a więc przekład zaaprobowany przecież przez Watykan, nie używa jakiejkolwiek formy odpowiedzi potwierdzającej na zadane pytanie. Wszystkie światowe przekłady podają stwierdzenie, ty to mówisz lub ty powiadasz. Inna wypowiedź nie mogła mieć nigdy miejsca, pomimo że przytaczana jest we wszystkich Ewangeliach w przekładzie Biblii Tysiąclecia, a istnieje potem temu wiele różnorakich powodów. Ja pomijam fakt, że nie istnieją jakiekolwiek dowody historyczne, by takie przesłuchanie w ogóle miało miejsce, a jedyną wskazówką poza Ewangeliami jest wspomniane w pierwszym liście do Tymoteusza złożenie dobrego wyznania przed Piłatem, jakiego dokonał Jehoszuła, czymkolwiek ono było. To wszystko na ten temat. Ponadto taka wypowiedź przeczyłaby wszystkim proroctwom, ponieważ misja Mesjasza i misja króla są w proroctwach wyraźnie rozdzielone, gdyż dotyczą zupełnie innych osób i odległych przedziałów czasowych. Nauka o królu jest nauką ślepych i głuchych. Ponadto określenie samego siebie mianem króla jest sprzeczne także z naukami głoszonymi przez niego samego. Przedstawiania siebie jako proroka, sługi ojca i sługi wszystkich wiernych, wszystkich braci, co wyraźnie identyfikuje go z postacią męża boleści, jaką miał do spełnienia. Jest zatem niemożliwością, by wskazywał przedstawicielowi cesarza, w tym przypadku chociażby w przenośni, fakty, które miałyby nastąpić w odległej przyszłości, skoro nawet nie wspominał o nich przed swoimi uczniami, których określał przecież mianem dziedziców królestwa. Ponadto, niedługo przed tym rzekomym wyznaniem, sam nie dopuścił, by tłumy określały go mianem króla, o czym donosi Ewangelia Jana w rozdziale 6, wersetach 14-15. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jehoszuła, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jehoszuła poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. On po prostu uciekł. Zwróćmy jednak uwagę, że lud określając go mianem proroka, który miał przyjść na świat, powołuje się na obietnicę daną przez Boga Mojżeszowi, która dotyczy proroka, czyli człowieka obdarzonego Duchem Najwyższego, a w ogóle nie wspomina o królu. Ta wypowiedź pozwala na wysunięcie uzasadnionego przypuszczenia, że osoby, które wypowiedziały owe słowa, zaliczały się do plemion samariańskich, a te oczekiwały przecież Mesjasza z rodu Józefa, a nie Dawida. Wszystkie te, niby mało istotne wskazówki, potwierdzają jedynie fakt, że określenia siebie mianem króla nie mógł nigdy dokonać, również i z tego powodu, gdyby wypowiedział te słowa przed kimkolwiek, sam doprowadziłby do powołania fałszywej nauki i celowego wprowadzenia w błąd przyszłych pokoleń potencjalnych wiernych. Jaki miałby w tym cel? Przypominam jednak, że ani Bóg, ani Jego sług nie są na pewno osobami przewrotnymi, które pragną czyjekolwiek krzywdy, zwodząc ludzi do złego. Bóg nie ma ani pożytku w zabijaniu człowieka, ani z zatajania prawdy przed jakimkolwiek człowiekiem, aby go zgubić. Wręcz przeciwnie, stara się uratować każdego sprawiedliwego, na co znaleźliśmy wystarczającą ilość dowodów w poprzednich odcinkach. Nie proszę Państwa, to odstępcy, ci ślepi i głusi zrobili z niego króla, czy tego chciał, czy też nie, by poddać sobie zarówno biedotę, jak i wszystkich rządzących, zwodząc w ten sposób świat na szeroką drogę śmierci. Jeżeli ktoś nie otworzy swego serca do Boga, nie dostąpi poznania i będzie jak ta plewa przeznaczona na spalenie. Ta manipulacja pisma w wydaniu Biblii Tysiąclecia okazuje się w efekcie końcowym całkowicie zbędną i bluźnieczą osobę Zbawiciela. Ukazuje jednak skalę odstępstwa i środki, do jakich posuwa się ich zawziętość w szerzeniu kłamstwa. Przejdźmy teraz do pozostałych fragmentów opisujących przebieg tych wydarzeń. Z powodu tego żałosnego posunięcia kolejne przykłady przedstawię korzystając z przekładu Biblii Warszawskiej. Podobnie brzmi także relacja w Ewangelii Mateusza z rozdziału 27 w wersecie 11, gdzie znajdujemy następujący opis. I stawiono Jehoszułem przed namiestnika i zapytał go namiestnik, czy ty jesteś król żydowski? Jehoszuła odpowiedział, ty sam to mówisz. Podobny opis znajdujemy także w Ewangelii Łukasza w rozdziale 23 wersety 1-3. do i całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili go do Piłata. I zaczęli go oskarżać, mówiąc, stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi. I powiada, że on sam jest pomazańcem, królem. I zapytał go Piłat, mówiąc, to ty jesteś królem żydowskim? A on odpowiadając, rzekł mu, to ty mówisz. Bogatszą relację znajdujemy w Ewangelii Jana, w rozdziale 18, wersety 29-38.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 Szanowni Państwo, jak widzimy, wszystkie relacje są zgodne zarówno w brzmieniu, jak i w myśli, która im przewodzi, a mianowicie, że sam Syn Boży w ciele cieści Jehoszuły. nigdy i w żaden sposób nie wskazywałby na siebie w jakiejkolwiek formie jako na króla, pomimo że wielokrotnie mówił o Królestwie Bożym. We wszystkich relacjach przewija się postać męczennika, owego męża boleści, a nie żadnego władcy. W słowach przytoczonych z Ewangelii Jana wspomina wszakże o swoim królestwie, które przedstawia raczej jako symboliczne lub też w chwili obecnej nierealne i zwróćmy uwagę, że namiestnik o dziwo nie pogłębia tematu, chociaż będąc rzymskim urzędnikiem powinien był pytać o szczegóły. Również relacje kolejnych wydarzeń są zgodne w większości szczegółów i ukazują niewinność pozwanego w oczach namiestnika. Jednak relacja ta ukazuje w wersecie 37 inną nieprawidłowość, a raczej manipulację, ponieważ w wersecie tym padają słowa o jego ziemskim pochodzeniu, gdyż mówi, że narodził się by oraz przyszedł na świat by. Pierwsze stwierdzenie jest definitywnie nieprawdziwe, gdyż pomazańcem jest duch, a ten nie mógł się narodzić i przyjść na świat w formie cielesnej. Duch jest duchem. Drugie, że przyszedłem na świat, jeżeli miałoby w swym kontekście być równoznaczne z pierwszym, czyli z narodzinami, byłoby także kłamstwem, ale staje się prawdziwym, jeżeli mowa jest o oddzielnym wydarzeniu, jako o zstąpieniu na świat z nieba. Tak to na przykład w Ewangelii Mateusza w przytaczanym 27 rozdziale, wersety 12-14, czytamy, co nastąpiło po złożeniu wyznania przed namiestnikiem. A gdy go oskarżali arcykapłanie i starsi, nic nie odpowiedział. Rzekł wtedy mu Piłat. Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. Dalej w wersecie 19 natykamy się na ciekawy wątek relacjonujący ostrzeżenie, jakie Piłat otrzymał rzekomo od swej małżonki. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć – nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Podobnie w Ewangelii Łukasza w rozdziale 23, wersety 4-16 – Piłat zaś rzekł do arcykapłanów i tłumów – żadnej winy w tym człowieku nie znajduję. Oni natomiast obstawali przy tym i mówili – podburza lud, nauczając po całej Judei i to począwszy od Galilei aż dotąd. Piłat zaś usłyszawszy to pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, a dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Herod wtedy, ujrzawszy ich bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego czasu już pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiadał. Zanim będę kontynuował, zrobię krótką przerwę, ponieważ spotykamy się z całkowicie sprzecznymi relacjami odnoszącymi się do postaci jedomskiego namiestnika nad Galileją, którym był Herod. Jak można porównywać tę relację przedstawiającą zafascynowanego osobą Mesjasza Heroda z relacją rozdziału 13 tej samej Ewangelii brzmiącej W tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze mówiąc do niego, wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chcecie zabić. I rzekł do nich, idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok zginął poza Jerozolimą. Który z tych opisów jest prawdziwy? Na pewno ten drugi. Kontynuuję relację z pobytu u Piłata, a byli przy tym obecni arcykapłani i uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi, poprzednio bowiem byli sobie wrogami. A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych i lud, rzekł do nich, przyprowadzacie do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. A Herod także nie. Odesłał go bowiem z powrotem do nas. I oto nie popełnił on niczego, czym by na śmierć zasłużył. Każę więc go wychłostać i wypuszczę. Proszę państwa, zapewne zastanawiacie się państwo, w jakim celu przytaczam tak szczegółowo relację tych wydarzeń. Czynię to, ponieważ czytając je mam nieodparte wrażenie, że coś mi się tu nie zgadza. Ową zupełnie sprzeczną informacją przewijającą się przez wszystkie pisma Nowego Testamentu jest to niepokalanie i niemalże boska sprawiedliwość rzymskich elit. Z relacji wynika, że zarówno Poncjusz Piłat, jak i Herod byli niczym aniołowie Boży, pełni sprawiedliwości i miłości do poddanych. Jak więc przyrównać te opisy z innymi relacjami np. o samym Herodzie, który w jednej Ewangelii szanował i poważał, a w drugiej bał się i nienawidził na przykład Jana Chrzciciela, którego kazał ściąć z wiadomych powodów jako wichrzyciela i buntownika? Tę sprzedawaną nam bajeczkę o obietnicy, której nie mógł złamać, możemy sobie oszczędzić. Ze źródeł historycznych wiemy dobitnie, że Judea i Galilea, a praktycznie obszar całego Bliskiego Wschodu były punktem zapalnym i z tego to powodu od urzędników na odpowiedzialnych stanowiskach oczekiwano absolutnego rygoru. Piłat był prefektem Judei przez okres aż 10 lat, co wskazuje, że cesarz Tyberius musiał być wyjątkowo zadowolony ze sposobów jego rządzenia. W tym samym to okresie Rzymianie stłumili powstanie w Palestynie, krzyżując dla przykładu 2000 osób. O spokoju czy jakiejkolwiek formie rządów sprawiedliwości, jak nam to przedstawiają Ewangelie czy listy apostolskie, nie mogło być w ogóle mowy. Zwróćmy uwagę, jakie zarzuty postawiono Piłatowi w Rzymie po odwołaniu go ze stanowiska po 10 latach wzorowej służby. Filoz Aleksandry wymienia następujące zarzuty korupcji, obrazy, rabunku, przemocy, braku pohamowania, wielokrotnego skazywania na śmierć bez jakiegokolwiek procesu, nieustanne wykonywanie rządów przy pomocy najbardziej nieludzkich metod. Te zarzuty postawiono owemu aniołowi zbawienia, który ubolewał nad losem Jehoszuły. To właśnie charakteryzowało owo królestwo, które było niczym z żelaza i niczym żelazo deptało wszystko i wszystkich, jak opisywał to prorok Daniel. To było cesarstwo rzymskie, pełne podstępu, obłudy, przemocy i mordu, nie mówiąc ludobójstwa. A kim byli jego namiestnicy? Niewiele wiemy o samym Piłacie, Anioł zbawienia, jakim przedstawiono poncjusza Piłata, był szlachcicem z rodu Ponti, odgrywającego w historii Rzymu niepośrednią rolę, ponieważ niejednokrotnie członkowie tej rodziny zamieszani byli w spiski przeciwko cesarzom. Poza faktem, że cesarz Tyberiusz mianował go prefektem nad Judeją, znane są tak chwalebne czyny jak brutalne stłumienie procesji kapłanów w Samarii w roku 1936, co stało się przysłowywą kropką nad i do odwołania Piłata ze stanowiska. O dziwo, fakty dotyczące tego wydarzenia znajdujemy niegdzie indziej, jak w Ewangelii Łukasza w rozdziale 13, wersety 1-2. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Jestem przekonany, że właśnie o tej masakrze jest mowa. Ofiarami byli Samarianie, członkowie religijnej procesji prowadzącej na górę Gerizim, gdzie miano złożyć ofiary Bogu. Skoro jednak wypowiedź z Ewangelii Łukasza dotyczy rzeczywiście owych wydarzeń, a osobiście nie mam co do tego żadnych wątpliwości, jest ona całkowicie sprzeczna z faktami historycznymi, ponieważ nikt nie mógł donieść Jeho Szule o tych wydarzeniach, gdyż masakra ta miała miejsce w roku 36, a więc dawno po jego śmierci, czyli nie mógł jej opowiadać uczniom. Mamy do czynienia z kolejnym potwierdzeniem, że Ewangelie były spisywane dużo później i przekazywały fakty zasłyszane od ludzi, a nie zwiastowane przez Boga. Proszę Państwa, bądźmy szczerzy. już Piłat nie był aniołem zbawienia, lecz okrutnym i bezwzględnym żołnierzem, który nie mrugnąłby nawet okiem, by ukrzyżować jakiegoś cieśle bez wyroku. Wiemy, że brutalnie tłumił każde powstanie, a wszelki przejaw niesubordynacji wobec Rzymu karany był natychmiastową śmiercią. Oskarżenia wysuwane przeciwko Jehoszule dotyczące podburzania ludu przeciwko cesarzowi były traktowane jako zdrada najwyższego stopnia i podlegało pod sąd. Obowiązująca dewiza była precyzyjna i mówiła, że ktokolwiek zostanie przyłapany na podburzaniu przeciwko panującym miał zostać stosownie do swojej pozycji społecznej albo ukrzyżowany, albo rzucony dzikim zwierzętom na pożarcie lub uwięziony na wyspie. Podanej karze podlegał każdy zakładający także nową sektę religijną. To z kolei było częścią porozumienia między żydowskimi elitami a rzymską władzą. Obraz sprawiedliwego i pełnego współczucia Piłata, prefekta nad obszarem będącego po dzień dzisiejszy bombą zegarową, po prostu nie pasuje do tej historii. Jest to czysta propaganda spreparowana w IV wieku naszej ery na potrzeby Cesarstwa Rzymskiego pod rządami Konstantyna w celu wybielenia elit rządzących, a napiętnowania zresztą z powodzeniem, bez wyjątku wszystkich Żydów mianem morderców Boga. Tak jak Piłat obnił swoje ręce w wodzie niewinności, tak i oczyszczone miały zostać od wszelkiej winy elity rzymskie, a wskazany Żyd stał się winowajcą wszelkiego zła na świecie. Rozdział szósty Punkt jedenasty Śmierć Kolejnym bardzo kontrowersyjnym tematem są okoliczności związane ze skazaniem Jehuszuły na śmierć i wydarzenia, które po nich nastąpiły, od których aż się włos na głowie jeży, a którymi się teraz zajmiemy.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 A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie. A wychodząc, spotkali człowieka, Cyrenejczyka, imieniem Szymon, tego przymusili, aby niósł krzyż jego. Zanim przejdę do omawiania tych relacji, przytoczę pozostałe, różniące się fragmenty, abyśmy mieli pełen obraz wydarzeń. Ewangelia Jana w rozdziale 18, wersety 39-40 i w rozdziale 19, wersety 1-16 ukazuje równie bogaty w szczegóły opis. Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na paschę jednego. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali znowu wszyscy. Nie tego, ale barabasza. A ten barabasz był zbójcą. Ewangelia Łukasza w rozdziale 23, werset 19, podaje wręcz, że był zabójcą, czyli człowiekiem odpowiedzialnym za czyją śmierć. Dalej w rozdziale 19, wersety 1-16, czytamy: Wówczas Piłat wziął Jehoszułę i kazał go ubiczować.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 A był to dzień przygotowania paschy około szóstej godziny i rzekł do Żydów, oto król wasz, a oni wołali, precz, precz, ukrzyżuj go, rzekł do nich Piłat. Króla waszego mam ukrzyżować? odpowiedzieli arcykapłani, nie mamy króla tylko cesarza. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową, wzięli więc Jehoszułę i odprowadzili go. Proszę Państwa, posiadamy już pełen obraz wydarzeń, które opisują Ewangelię, w którym szczególnie rzuca się w oczy rola obrońcy, jaką spełnia miłościwy rzymski namiestnik i rola oskarżyciela, jaką odgrywają żydowskie elity. Fakty te mają ogromne znaczenie, są jednak jedynie przykrywką dla manipulacji, jakich dopuszczono się w stosunku do wymienionych tu postaci. Nikt z ludzi oczytanych i rozsądnych nie miał w przeszłości, lub nie ma już w chwili obecnej żadnych wątpliwości, że mito sprawiedliwym, pełnym litości i ochraniającym je oszułę na jest tylko bajeczką dla naiwnych. Przeczą mu zarówno fakty związane z tą postacią, jak i polityka twardej pięści propagowana od wieków przez Rzym na obszarze całego królestwa. Wszystkie pisma opisujące te wydarzenia spisane zostały pod kierunkiem przypisania całkowitej winy za śmierć pańską narodowi żydowskiemu. Nie mamy się jednak co łudzić, jakoby żydowskie elity nie były wrogo nastawione do kogokolwiek, kto mógłby zagrozić ich wpływom nad ludem. Były bezwzględne i ukamieniowałyby nawet samego Boga, gdyby stąpił pomiędzy nich, zapowiadając odjęcie im władzy. Fakty te są znane i nikt chyba nie będzie poddawał ich wątpliwość, ale elity to jeszcze nie cały naród, a celem propagandy kościoła odstępców był bezpardonowy antysemityzm. Jak już wspomniałem, wszystkie te fakty, bajeczki i mity mają na cel zatajenie prawdy o prawdziwym przebiegu wydarzeń, a uważam, że dysponujemy obecnie wystarczającą wiedzą, by oddzielić plewy od ziarna. Omawialiśmy losy zwiastowania dobrej nowiny i fakt, że za Echoszułą podążały tłumy poszukujących nadziei. Również podczas jego wjazdu do Jeruzalem tłumy towarzyszyły mu i wywiatowały z jego powodu, nawet jeżeli mylnie określano go miarem potomka Dawidowego, bez względu na to, czy rzeczywiście tak było, czy nie. Wiemy również, że jedynymi, których uzdrawiał, byli właśnie owi chromi i ślepi, ale bezwzględnie wierzący w Boga i w jego posłanie jako proroka. Tak wygląda jedna strona medalu. Z drugiej strony mamy do czynienia z grupą żydowskich kapłanów, a więc sadyceuszy, ponadto faryzeuszy jako nauczycieli ludu, czyli przedstawicieli elit, ludzi u władzy. Ci jako jedyni, bojący się o własne przywileje, pałali nienawiścią do niego, widząc w nim źródło wszelkiego zagrożenia. Są oni wspierani przez przedstawicieli okupantów, Rzymian, których celem jest utrzymanie bezwzględnego posłuszeństwa. W centrum tego zamieszania znajduje się on, cieśla, prorok oraz on, Mesjasz, Syn Boży, pomazaniec w ludzkim ciele, o którego pobycie na ziemi nikt nie wie, a którego skazuje się na śmierć, a wypuszcza osławionego buntownika i mordercę o imieniu Barabasz. Czy nie wydaje się Państwu, że coś tu chyba nie gra? Piłat wypuściłby takiego zbira wroga cesarstwa będącego buntownikiem, gdy niedługo potem był w stanie bezpardonowo wymordować niewinnych pielgrzymów udających się na górę Geryzim w Samarii. Na pewno nie. Kim w ogóle był Barabasz, że tłum skandował, by go wypuszczono na wolność? Wszystko wskazuje na fakt, że zbój Barabas, będący na dodatek zabójcą, w ogóle nigdy nie istniał i jest postacią czysto fikcyjną stworzoną w celu zatarcia prawdziwych relacji z wydarzeń, jakie rozegrały się wokół śmierci Jehoszuły. Tłum skandował bowiem "daj Bar Abba, a jak niektórzy z Państwa wiedzą, oznacza to w języku aramejskim dosłownie syn ojca. Najprawdopodobniej w oryginalnych relacjach pojawiało się jego pełne imię, czyli Jehoszuła, syn ojca i nie można mieć raczej żadnych wątpliwości, jakiego ojca miano na myśli. Tłum domagał się zatem wydania im Jehoszuły, syna ojca, czyli Jehoszuły, syna Bożego, a nie jakiegoś wyimaginowanego zbira. Jeżeli tak potoczyły się wypadki, to z góry można założyć, że jej przebieg procesu przed Piłatem wyglądał zupełnie inaczej. Nie mogło być mowy o jakichś przyjaznych rozmowach i o obronie niewinnego człowieka, lecz w momencie, gdy żydowskie elity oskarżyły go o podburzanie ludu, w oczach namiestnika był już trupem i został wydany na śmierć. Wiemy, że został skatowany i ukrzyżowany wraz z dwoma przestępcami, co gryzie się z nastawieniem rzekomo przyjaźnie ustosunkowanego Piłata. Ponadto fakt ten jest teoretycznie bez większego znaczenia, ponieważ powołanie się w związku z tym na omawiane przeze mnie proroctwo Izajasza z rozdziału 53 jest w tym przypadku zupełnie nietrafne. Słowa proroctwa, na które się powoływano, brzmiały następująco. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Czy ukrzyżowanie kogoś wraz z przestępcami jest adekwatne do słów tego prorostwa? Moja odpowiedź jest jednoznaczna i brzmi nie. Po pierwsze, każdy skazany i zabity przez władzę musiał być w oczach owej władzy przestępcą, czyli osobą łamiącą prawo. Ponadto powód takiego stanowiska jest ten sam, jak był, gdy w odcinku piątym zadawałem państwu pytanie: kto jest Immanuelem? Czy jest nim ten, któremu dano takie imię, czy raczej ten, o którym Bóg wystawił świadectwo, że nim jest? Sytuacja przedstawia się analogicznie również i w tym przypadku. Kto zostaje zaliczony do przestępców? Czy ten, którego ukrzyżowano wraz z przestępcami, czy nie raczej ten, z którego zrobiono przestępcę po wszystkie czasy? Tak jest, szanowni państwo. To Jechoszuła, Bar Abba, Jehoshua syn ojca, Jechoszuła, syn najwyższego, został okrzyknięty bandytą w celu wzmocnienia antysemityzmu przez ojców Kościoła i kłamstwo to propagowane jest przez Kościół odstępców od wielu, wielu wieków, aż po dzień dzisiejszy. Barabas nigdy nie istniał, ale powołano tę postać do życia w celu wytłumaczenia faktów o okrzykach tłumu Daj nam Bar Abba", gdyż na pewno pojawiały się w relacjach nocznych świadków tych wydarzeń. Do całej historii o przesłuchaniu wystarczyło więc dodać dosłownie dwa, trzy zdania o przestępcy, którego potem wypuszczono, by zacząć w przyszłości wszelkie ślady bezduszności i surowości poncjusza Piłata i zwalić całą winę na Żydów. Osobiście nie mam zielonego pojęcia i nie mam nawet czasu sprawdzać, czy w ogóle istniał zwyczaj wypuszczania więźniów z okazji Paschy. Pewne światełko w tunelu ukazuje się nam podczas czytania listu do Galatu w rozdziale czwartym werset 6, w którym poniekąd znajdujemy wskazówkę na temat, że mowa jest o Synu Ojca. Wypowiedź brzmi bowiem następująco. Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. Bóg Ojciec, czyli Abba, zesłał nam syna, czyli swojego Bara. Automatycznie otrzymujemy Bar Abba, to jest syn Ojca. Nic dodać, nic ująć. Tak czy inaczej, kolejne kłamstwo zostało moim skromnym zdaniem obalone i kolejny szok za państwem. Wszystkie te historyjki są, i to nie tylko w moich oczach, jedną wielką, skrzętnie zmanipulowaną propagandową mistyfikacją kościoła odstępców, którego głową jest upaństwowiony cesarski kościół rzymski. Szanowni Państwo, nie będę zajmował się okolicznościami śmierci na krzyżu, choć jest ona fundamentem wiary w Jechoszułę, Syna Bożego, siedzącego obecnie po prawicy Najwyższego i oczekującego, aż wszystko się wypełni. Cieślaj, prorok Najwyższego, czyli jego duch, albo nadal oczekuje na swoje wniebowzięcie, albo został już tam przyjęty. Na podstawie proroctwa Izajasza z rozdziałów 52-53 wiadomo, jak brzmiała obietnica Boża w odniesieniu do jego osoby. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony, jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli.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 Miał on zostać zaliczony do poczetu wielkich bożych, takich jak Henoch, Noa, Abraham, Jakob, Józef i wielu innych. Odcinek ten poświęciłem ujawnieniu kłamstw dotyczących wydarzeń związanych z jego osobą, a w relacjach ze śmierci pańskiej nie dopatrzyłem się żadnych nieścisłości. Jest też dla mnie bez jakiegokolwiek znaczenia, które ze szczegółów są prawdziwe, a które nie, pon ponieważ są one bez znaczenia. Także fakt, czy umarł na krzyżu, czy też jedynie na pniu, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, gdyż ważna jest jedynie jego śmierć, przez którą wypełnił swoją misję, oczyszczając przede wszystkim świat Boga z grzechu szatana, gdyż przeciwstawił się skutecznie oskarżeniom, jakie szatan wypowiedział w odniesieniu do człowieka. Ale w związku z wydarzeniami wokół śmierci chciałbym zwrócić uwagę na jeden drobiazg, będący w pewnym sensie przysłowiową wisienką na torcie w odniesieniu do celów misji Jeho Schuły. Ową wisienką są doskonale znane wypowiedzi pańskie, a raczej prośby do ojca, by nie poczytał jego katom za przewinienie wszystkiego, co mu uczynili, włącznie ze śmiercią. Oficjalna nauka przedstawia ten fakt jako obraz dobroci wobec swych wrogów, co jest oczywiście zgodne z prawdą, ale tylko częściowo. Drugą częścią prawdy, której zazwyczaj nie dostrzegamy, jest fakt, że tylko w ten sposób mógł wypełnić swoją misję. Taki los był mu pisany i jego prześladowcy musieli wykonać swoje zadanie, dlatego z powodu poczucia sprawiedliwości prosił Najwyższego, by darował jego katom to wykroczenie. Zupełnie inaczej odnosił się do prześladujących go Żydów, jak przypomnimy sobie z psalmów. Tym życzył sprawiedliwego sądu z ręki Boga za wszystko, czego od nich doświadczał, ponieważ oni powinni byli go poznać. Oni mieli wyjście, a rzymscy gwardziści nie. Rozdział siódmy, punkt dwunasty Zmartwychwstanie Obecnie omówimy wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem, ponieważ i tu znajdzie się wiele fałszywych informacji zaprzeczających duchowi prawdy. Omawianie rozpoczniemy jednak od relacji ukazujących w miarę szczegółowy przebieg wydarzeń, jak na przykład w Ewangelii Łukasza w rozdziale 24, wersety 1 do 53. A pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu niosąc wonności, które przygotowały i zastały kamień odwalony od grobowca i wszedłszy do środka nie znalazły ciała Pana Jehoszuły. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach, a gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzecznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a trzeciego dnia powstać. Wspomniały na jego słowa. A zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna i Maria Matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lec słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Simon Kefas zaś, wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jehoszuła przybliżywszy się szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie ze sobą. I przystanęli przygnębieni, a odpowiadając jeden imieniem Kleofas rzekł do niego, Czyż ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jehoszuą Nazarejskim, który był mężem, prorokiem, mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłanie i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz potem wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, sprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Pomazaniec nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, i dzień się już nachylił. I wstąpiłby zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł przed ich oczu. Czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże nocy, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu tych, którzy z nimi byli, mówiąc. Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł, pokój wam. Wtedy zatworzyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, czemu jesteście zatworzeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach. Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam.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 jest napisane, że pomazaniec miał cierpieć i trzeciego dnia wstać, I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiózł ich aż do Betanii, a podniósłszy swoje ręce, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni chwaląc Boga. Relacja ta jest bardzo rzetelnym przekazem informacji, nie zawierającym według mnie informacji sprzecznych z naukami Pisma. Jedną z bardzo istotnych informacji jest fakt, że opisywani tu uczniowie poznali je Hoszułem dopiero po łamaniu chleba, a nie po jego wyglądzie. Fakt ten ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia dalszych losów samego cieśli Jehoszuły oraz losów całego tzw. chrześcijaństwa. Tematem tym zajmę się szerzej w kolejnym odcinku, pomimo faktu, że jeszcze w tej części wskażę myśl przewodnią samego zagadnienia. Drugą ważną informacją jest przekaz zawarty w wersecie 20 i został on wydany Rzymianom przez elity żydowskie, a nie przez pospolity lud, który go uwielbiał. Przestańmy więc na modłę kościoła odstępców, generalizować ludzi i przedstawiać wszystkich ówczesnych Żydów jako morderców Jehoszuły, gdyż to właśnie oni stali się również pierwszymi ofiarami reżimu. Obecnie przejdę do kolejnego opisu z Ewangelii Jana w rozdziale 20, wersety 1-17. do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 a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących jednego o głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jehoszuły. A ci rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Rzeczę im, wzięli pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, odwróciła się za siebie i ujrzała Jehoszułę stojącego, a nie wiedziała, że to on. Rzekie Jehoszuła, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?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 Także i w tym opisie, niewiele różniącym się od poprzedniego, powtórnie stwierdzamy, że Jehoszua nie został rozpoznany przez Marię Magdalenę, to znaczy Miriam z miejscowości Magdala, w ciele, ale w tym przypadku jedynie po głosie. Poznała go dopiero, gdy do niej przemówił. Ponadto bardzo ważną wypowiedzią są jego słowa z wersetu 17, gdy mówił, wstępuje do Ojca mego, Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Jehoszua po raz kolejny ustwierdza w sposób jednoznaczy, że Ojciec jest jednocześnie jego Bogiem, czyli Stwórcą i przewyższa Go we wszystkim. Ukazuje nam zależność pomiędzy stworzeniem Bożym, poddanym Synem, a Wszechmogącym Ojcem. Wypowiedź ta nie jest niczym innym jak stwierdzeniem, że Jehowach jest samodzielną postacią, autonomiczną i nadrzędną, wyjątkową jednostką, której wszystko jest podległe. W kolejnej relacji, to jest w Ewangelii Marka, w rozdziale 16, wersety 11-20, która jest bardzo zwięzła, także znajdujemy wskazówki, że ukazał się uczniom pod inną postacią.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 Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Pomimo, że opis wydarzeń jest bardzo zwięzły, ukazuje nam zupełnie nowe zagadnienie wiary. Mam tu na myśli wskazówki dotyczące wiernych i fakt, że uwierzyli. Począwszy od wersetu 16 otrzymujemy wyraźne wytyczne, by zdefiniować wierzącego w Boga i jego pomazańca. Czy ktokolwiek z Państwa dysponuje takimi mocami, a je ukrywa? Czy znacie Państwo kogokolwiek, kto dysponuje takimi mocami, choć je ukrywa przed światem? Wniosek może być tylko jeden. Nikt z Państwa nie posiada nawet szty czystej wiary w Boga i Jego pomazańca i miłości do bliźniego. Przerażające, co? Również ja nie zaliczam się w takim razie do wierzących, pomimo moich wieloletnich wysiłków i tego ogromnego poznania, jakim mi obdarował mój Bóg. Może chociaż owo poznanie, które sobie wybłagałem, jest mocą z wysokości. Fakt ten powinien uzmysłowić wszystkim, dlaczego od momentu dopuszczenia się pierwszego odstępstwa, jakim była zmiana imienia Syna Bożego, ustała na zawsze wszelka siła ducha. Przejdźmy do kolejnego opisu, przepełnionego jednak nauką Kościoła odstępców. Jest nim relacja z Ewangelii Mateusza w rozdziale 28, wersety 18-20. A Jehoszuła przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa.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 Proszę Państwa, wypowiedź ta w uszach moich to czysta herezja i wiarołomstwo. Syn Boży otrzyma władzę od Ojca na pewien okres czasu, ale dopiero po sądzie nad światem i uwięzieniu szatana. Jeszcze w tym odcinku szatan uzurpował sobie władzę nad światem, aż do dnia sądu, czemu Jehoszuła się nie sprzeciwiał, tylko przyjmował te wypowiedzi z pokorą. Taką też miał rolę do spełnienia. Obecnie zasiadając po prawicy ojca, czeka, aż ten położy wszystkich nieprzyjaciół jego pod stopy, jak mówi pismo. Jehoszuła posiada jedynie władzę wspierania wiernych, by pozyskać wiernych, pozyskać swoje trzody i oddzielić wybranych w dniu swego przyjścia na sąd. Ponadto zwróćmy uwagę na nakaz wydany uczniom, by nauczali i przestrzegali wszystkich nauk bożych, w których nigdzie nie wspominało o Bogu w trzech osobach lub jakimś trój jedynym bóstwie. Jakaż to różnica? Zawartość taka sama, tylko opakowanie inne. Chodzi o trójjedynność diabła. Oczyszczenie, czyli obrzęd obmycia z grzechów, odbywało się jedynie w imieniu lub też w mocy Jehowach. Również i sam cieśla Jehoszua mógł zostać obmyty jedynie w imieniu Najwyższego. Relacja ta uzmysławia, że wiele fragmentów Ewangelii i pozostałych pism zostało wkomponowanych lub wręcz skomponowanych, stworzonych już po wprowadzeniu w życie nauk Kościoła Rzymskiego, czyli pod koniec IV wieku naszej ery. Następnie rozprzestrzeniano te sprzeczne z Bożą nauką wiarołomne nauki po całym świecie, co pomagało w podbijaniu ludów pogańskich, które i tak były wyznawcami wielobóstwa. Tymi sprawami zajmą się w tych dwóch ostatnich odcinkach serii, w których omówią pozostałe kłamstwa dotyczące niektórych nauk tzw. chrześcijańskich, za wprowadzenie których ponoszą oni całkowitą odpowiedzialność. Zajmę się także wypowiedziami dotyczącymi postaci szatana i jego sług, w tym człowieka niegodziwości oraz antychrysta, to jest antypomazańca, którego postać została albo zupełnie nieprawidłowo zrozumiana, lub też celowo zafałszowana. Szanowni Państwo, obecnie chciałbym poszerzyć temat zmartwychwstania o kolejne wątki, by być w stanie wyjaśnić pewne fakty, w którym nauka kościoła odstępców zgrabnie schodzi z drogi. Korzystając chyba ze wszystkich opisów dotyczących okoliczności zmartwychwstania Jehoszuły, zauważamy, że relacje wyraźnie wskazują na fakt, że ukazywał się on uczniom pod wieloma postaciami. Z opisów wynika, że mieli oni poważne trudności z rozpoznaniem go, co dla mnie jest wskazówką tłumaczącą wszystkie późniejsze zagadnienia związane z losami samego cieści Jehoszuły, o których milczą wszystkie odłamy kościoła odstępców. Powód owego milczenia jest bardzo prosty, a uzmysławiam go Państwu od wielu odcinków – oni postawili ciało ponad ducha i czczą cielesnego człowieka jako swojego Bożego pomazańca, co zapowiadały wypowiedzi na przykład z Apokalipsy Piotra, które przytoczyłem. Podążając za ciałem, nie znajdują, a może raczej nie chcą udzielić odpowiedzi na podstawowe pytanie, a mianowicie co stało się ścieśą Joszułą po zmartwychwstaniu. Tego pytania kościół odstępców unika jak ognia, gdyż odpowiedź wywróciłaby ich całą fałszywą religię do góry nogami. Problem jest poważny, ponieważ skoro twierdzą, że zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to kto nadal pozostaje przybity do krzyża i do kogo w takim razie modlą się narody? W odcinkach omawiających poszczególne proroctwa o proroku narodów znajdujemy przecież zadziwiające wypowiedzi samego Boga, obiecujące cieśli Jehoszule, że mu włos z głowy nie spadnie oraz, że dostąpi nagrody. Najwięcej z nich dostrzegamy w psalmach, które omawiałem w odcinkach 6 i 7. Psalmy są pełne tego typu obietnic, skierowanych zarówno do cielesnego cieśli, jak i do duchowego Jehoszuły, uwięzionego w ludzkim ciele, a nie do osoby, która je spisywała. Skoro więc Najwyższy obiecał obu osobom dożywotnią opiekę i nagrodę po cierpieniach, to zasadnicze pytanie nie może pozostać bez odpowiedzi. Bóg przecież nie rzuca słów na wiatr, ani nie zwodzi, ani nie kłamie. Z naszego studium biblijnego wiemy, że po śmierci na krzyżu Syn Boży, to znaczy Duch, przebywał w odchłani w całkowitym niebycie, czyli w stanie duchowej śmierci, stazy, śpiączki, hibernacji czy czegokolwiek innego, czego nie jesteśmy w stanie naszym ucieleśnionym duchem pojąć, jednym słowem, w całkowitym odizolowaniu od mocy Bożej. Takim był jeden z warunków paktu z szatanem. Z proroctw, a także opisów ewangelistów wynika, że trzeciego dnia zarówno Cieśla, jak i Syn Boży powstali z martwych. Przytoczone opisy zmartwychwstania ukazują nam obraz czasowego powrotu Ducha, Syna Bożego do ciała cieści, gdy ukazywał się swoim zatrwożonym uczniom. Taki obraz przedstawiany jest np. w Ewangelii Jana w rozdziale 20, gdy dochodzi do konfrontacji zmartwychwstałego i poranionego Jehoszuły, z uczniami, a w szczególności z niedowierzającym Tomaszem. Jednak większość relacji przedstawia te spotkania jako konfrontację z zupełnie inną osobą. Ojcowie Kościoła wmówili światu w tych relacjach, jakoby uczniowie nie mogli go poznać, bo ich oczy były zakryte. Dobre wytłumaczenie. Jest to bardzo wyrafinowana metoda zamykania ust zbyt dociekliwym, a zbaczania od podstawowego pytania brzmiącego, co stało się z ciałem cieści, bo w ciele nie mógł wstąpić przecież do nieba. Szanowni Państwo, wielokrotnie wskazywałem na możliwość, że zmartwychwstały prorok w pokiereszowanym i pokrytym bliznami ciele opuścił zapewne Palestynę i rozpoczął nowe życie poza ojczyzną, gdzie zwiastował poganą dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Jeżeli natomiast chodzi o Syna Bożego, to i tu zapewne większość z Państwa poszukiwaczy prawdy nie ma już, jak brzmi odpowiedź na to zasadnicze pytanie. Wiedząc przecież, że Mesjasz nie był człowiekiem, lecz duchem, pojmujemy, że po swym powrocie z otchłani po prostu zajmował ciała innych ludzi, skakał z ciała w ciało, jak mu było wygodnie. Być może przez krótki czas korzystał i z ożywionego ciała cieśli Jehoszuły, by w końcu oddać władzę nad nim jego pierwotnemu duchowi, który też zmartwychwstał, a samemu przeskoczyć w ciało kogokolwiek innego. Ponieważ wypełnił już misję Mesjasza, to znaczy stał się świętą ofiarą za grzech, ciało kolejnego nosiciela nie musiałoby nawet być prawdopodobnie odkażone w ceremonii oczyszczenia. Ja wyobrażam sobie taki proces następująco. Wędrowiec drzemnął się pod figowym drzewem, a gdy się przebudził, nawet nie wiedział, że w ciągu kilku dni przewędrował po drogach 500 km i spotykał się z uczniami Syna Bożego. Po przebudzeniu dziwił się jedynie, że pomimo ze swojego punktu widzenia zaledwie kilkugodzinnej drzemki, ma tygodniowy zarost na twarzy, nadal bolą go nogi, a na stopach przybyło mu odcisków. Takie wyjaśnienie tłumaczy w sposób oczywisty, co stało się ścieślą Jehoszułom po zmartwychwstaniu. Po prostu w którymś momencie, gdy Duch Syna Bożego go opuścił, Jego własny Duch przejął nad nim kontrolę. Co było dalej? Na ten temat możemy jedynie snuć domniemania, ponieważ znanych jest wiele legend donoszących, że opuścił tereny Izraela i udał się wraz ze swoją wybranką Marią Magdaleną na południe Francji, gdzie osiadł i głosił Ewangelię o Królestwie Bożym. Mowa jest nawet o Nepalu. Wiele jest takich legend, ale pamiętajmy, że mamy tu do czynienia nie z żadnym Mesjaszem, lecz z prorokiem, z w którym takowy w celu wypełnienia swej misji przebywał. W tym momencie dochodzimy także do rozwiązania zagadki, która wyłoniła nam się na wstępie odcinka dotyczącej przedstawiciela brakującego plemienia pośród dwunastu uczniów pańskich. Proszę Państwa, rozwiązanie jest proste, gdyż późniejszy Jechoszuła to najzwyklejszy cieśla Jechoszuła, Efraimczyk i potomek Józefa, któremu z całą pewnością pozwolono na zachowanie wspomnień z okresu, gdy Syn Boży przebywał w jego ciele. Mógł założyć rodzinę, płodzić potomków i głosić dobrą nowinę, być w pełni szczęśliwym człowiekiem prowadzącym najnormalniejsze życie, co właśnie zapowiadały obietnice Boże spisywane w proroctwach, że mu włos z głowy nie spadnie oraz, że dostąpi nagrody. Z całą pewnością był on pierwszym spośród uczniów pańskich, pierwszym z dwunastu, ponieważ w rzeczywistości to właśnie on był pierwszym uczniem Syna Bożego i pierworodnym spośród dwunastu. Niczym Józef, jego przodek, stał się pierworodnym wśród swych braci, tak on stał się pierworodnym plemieniem Józefa. Fakt ten umyka nam jednak, gdyż rozpatrujemy jego postać jedynie w kontekście użyczenia swego ciała Mesjaszowi z wysokości. Rozpatrując ten fakt pod nowym kątem, stwierdzimy, że apostołów zawsze było dwunastu, a Judasz, to znaczy Juda, zdrajca, nie mógł być i jak wiemy, nie był jedynym Judejczykiem. Okazał się on jednak, o ile taka postać w ogóle istniała, przysłowiowym piątym kołem uwozu, gdyż był on trzynastym i całkowicie zbędnym uczniem. I znowu prawda zatriumfowała nad kłamstwem ojców Kościoła. Dlaczego więc Kościół odstępców nie tłumaczy wiernym tych tak oczywistych faktów i nie objawia tych jednoznacznych wniosków? Odpowiedź jest prosta. Nie może, ponieważ stworzyli sobie postać trupa na krzyżu i podążają za całkowicie cielesnym Mesjaszem, za swoim Mesjaszem oraz za tym, który ich oświecił. Według ich nauki Mesjaszem był człowiek zrodzony z kobiety, ale nie z mężczyzny, czyli nie z płodzonym z męskiego potomka Abrahama, lecz z ducha, co czyni z niego jedynie potomka szatana, ponieważ i szatan jest duchem. Cielesny Mesjasz i dwunastu cielesnych uczniów, w tym jeden zdrajca z Judy, na którego miejsce należało powołać kolejnego, a został nim Szczepan. Kłamstwo do kłamstwa i manipulacja do manipulacji, a wszystko by wytłumaczyć poprzednie kłamstwa i manipulacje i tak bez końca, gdzie prawda leży jak na dłoni. Oni wyznają tylko ciało, choć jednocześnie wiele mówią o duchu, ale dlatego milczą na temat ciała cieśli, gdyż jakże ich cielesny Zbawiciel mógłby prowadzić sobie dalej szczęśliwe życie, jakie przyrzekł Najwyższy. Nie ma nawet takiej możliwości, gdyż musiałby w takim razie zostać wzięty w ciele do nieba, chociaż jednocześnie pisma twierdzą, że ciało tam wejść nie może, co pokrywa się z prawdą. Ich Zbawiciel, pomimo faktu, że chwalą się jego zmartwychwstaniem, nadal jest przywity do drewnianego kloca, dokładnie jak przepowiadało tak wiele proroctw. Tak właśnie, by zwieść narody przy pomocy dezinformacji, szatan, przyczyna wszelkiego zła, wywrócił prawdę o Bogu i jego pomazańca dokładnie o 180 stopni, stawiając świat na głowie, ustanawiając swój antyświat, wprowadzając swoją antyreligię, stwarzającą jednocześnie pozór bogobojności. Nadeszła jednak pora, że jego machinacje zostaną objawione światu, bez względu na fakt, kto usłyszy i przejrzy na oczy, a kto nie i pozostanie ślepym do swej śmierci. Rozdział ósmy Przejdźmy teraz do kolejnego tematu prelekcji. Odsłaniając kolejne kłamstwa sprytnie ukryte w pismach Nowego Testamentu, nie sposób nie zauważyć, że generalnie rzecz biorąc nie znajdujemy żadnych powiązań, czyli części wspólnych pomiędzy Ewangeliami, dziejami apostolskimi a listami apostolskimi. Szczególną sprzeczność dostrzegamy czytając relacje dziejów apostolskich dotyczące m.in. losów Saula Starsu, które stoją w całkowitym przeciwieństwie do jego własnych relacji spisanych w listach. Nie dość, że utwór ten pełen jest sprzeczności odnośnie losów tego apostoła, to nie wspomina nawet jednym słowem o prześladowaniach pierwszych naśladowców Pana, o czym wspominają autorzy innych listów. Na domiar złego utwór ten przedstawia lawinowo rozprzestrzeniające się chrześcijaństwo pośród sprawiedliwych obywateli Cesarstwa Rzymskiego, głównie wśród elit, co jest całkowitym zaprzeczeniem prawd historycznych nie tylko wyznawanie innej wiary niż oficjalna państwowa było karane śmiercią, to należy jeszcze zwrócić uwagę na dużo znamienitsze źródło prawdy. Owym źródłem prawdy spisanym w tym samym okresie jak wydarzenia opisywane w dziejach apostolskich jest referencyjny utwór jakim jest Apokalipsa Jana. To w niej Syn Boży wyraźnie nakazuje apostołom spisanie i dostarczenie listów do zaledwie siedmiu pierwszych zborów i to wszystkich znajdujących się na terenach obecnej Grecji i Turcji. Zbory te były niewielkimi skupiskami całkowicie tajnie działających wyznawców i najprawdopodobniej jedynymi w tamtym czasie. Nie ma nawet wzmianki o jakimkolwiek potężnym zborze wiernych, wskazywanym zarówno w dziejach apostolskich, jak i w tak tzw. liście do Rzymian, którym także się zajmiemy. Oba utwory są bezwzględnie sztandarowymi utworami rzymskiej propagandy. Tak zwany list do Rzymian porusza teoretycznie bardziej duchową strefę wiary, wypaczając ją i usypując fundament pod wdrożenie nowej nauki kościoła odstępców, a dzieje apostolskie wychwalają ponad niebiosa sprawiedliwość i praworządność rzymskiego ustawodawstwa, choć w o wiele większym stopniu praworządność rzymskich elit, gdyż to one są głównym podmiotem przekazu. To właśnie na wstępie tego utworu, umieszczonego w pismach Nowego Testamentu, nie przez przypadek, po Ewangelii Jana, niczym kontynuację relacji z owej Ewangelii, natykamy się na jedyną wzmiankę na temat Miriam, matki cieśli Jehoszuły, że przebywała wśród apostołów. W oczy rzuca się jednak fakt, że żaden z apostołów, którzy przecież byli świadkami pańskimi oraz domniemanymi autorami znanych nam listów, nawet nie wspomina osoby Miriam, a tym bardziej nie tych rzekomych, a wręcz nadprzyrodzonych okoliczności związanych z poczęciem, porodem i dzieciństwem przyszłego proroka narodów, mających przecież kolosalne znaczenie dla wiary. Brak takowych potwierdzeń definitywnie przekreśla owe relacje, udowadniając poniekąd, że wszystkie opisy wydarzeń mające miejsce przed oczyszczeniem i zstąpieniem Syna Bożego w ciało jeśli Jehoszuły zostały wręcz wyssane z palca. Ponadto nie znajdujemy nawet żadnych powiązań z naukami głoszonymi przez Jehoszułę, gdyż żadna z jego wypowiedzi nie została potwierdzona, chociażby przez naocznego świadka śmierci pańskiej, jakim był na przykład Simon Kefas. Jedynej takiej wskazówki odnoszącej się do owych wydarzeń dostarcza nam Saul Starsz w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 6, werset 13, potwierdzając pewne fragmenty relacji ewangelistów w słowach. Nakazuje w obliczu Boga, który ożywia wszystko i Jehoszuły, tego, który złożył dobre wyznanie za poncjusza Piłata. Jest to pierwsza wiarygodna wskazówka na temat dawnych wydarzeń, ale i w niej samej ukrytej są sprzeczności, ponieważ jedne przekłady podają, jak w Biblii Tysiąclecia, za poncjusza Piłata, co dotyczy raczej okresu czasu, okresu rządów tego namiestnika, a inne przed poncjuszem Piłatem, definiując złożenie świadectwa w odniesieniu bezpośrednio do osoby namiestnika. Ponadto wypowiedź pada nie z ust naocznego świadka, lecz świętego, który dowiedział się o tych wydarzeniach na mocy objawienia pańskiego, jak donosi w liście do Galatów w rozdziale pierwszym, wersecie 12, choć uprzednio przelewał krew niewinnych. Ten sam Saul przestrzega jednak wiernych w drugim liście do Tesaloniczan przed człowiekiem niegodziwości, o którym wspominał także anioł Boży, który ma, no właśnie, co ma?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 Wypowiedź brzmi, że ma zasiąść w świątyni Bożej, a przecież ta miała zostać już niebawem zburzona. Czyżby Saul nie znał wypowiedzi Jehuszuły na temat losów w świątyni, podanej na przykład w Ewangelii Marka w rozdziale 13, werset 2, że nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony? Czy też owa wypowiedź została także wkomponowana stulecia później? Czy też nie znał prosfa Daniela z rozdziału 11, werset 31, na które to się właśnie powołał? a wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę i zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. Daniel nie wspomina tu ani słowem o tym, że już człowiek niegodziwości ma zasiąść w świątyni Bożej, co oznacza, że przedstawiona tu interpretacja prorostwa tego proroka jest bardzo naciągana. A może Saul Starsów powoływał się na inną świątynię, którą opisywał prorok Ezechiel? Ta jednak jest zupełnie inna od poprzednich, gdyż właśnie taką była lub być może powinna była być ta wybudowana po powrocie z Babilonu, gdyby Żydzi nie odpadli ponownie od Boga. Jedyną świątynią, jaką mógł mieć więc na myśli naśladowca Pana, nie chcąc ujmować niczego jego zaszczytnej osobie, jest świątynia znajdująca się w naszych sercach, gdyż innej nie ma i już nie będzie, aż przeminie świat szatana. To właśnie przed tym przestrzegał Pan w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12, werset 5 w słowach, ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Jeżeli szatanowi uda się opanować tę świątynię, która powinna stanowić ostoję naszej pobożności, to już po nas, gdyż zabije naszego ducha, a z prorocw oraz listów apostolskich wiemy, że wierni szybko mieli odstąpić od prawdy, a niczym pszczoły do miodu lgnąć do fałszywych nauk. Także za przedstawicielami instytucji człowieka niegodziwości poszli w radości swych serc. Istnieje jeszcze inna bardzo prawdopodobna możliwość, mianowicie, że nie zawsze używając określenia świątynia, miano na myśli tę konkretną budowlę w Jeruzalem, ale być może samo miejsce sprawowania jakiegoś kultu. W takim przypadku żyjący w przeszłości prorocy, jak również i Saul Starsu, mogliby używać pojęcia świątyni w formie miejsca sprawowania kultu religijnego, a niekoniecznie budowli na wzgórzu świątyni w Jeruzalem. Znając odwiecznie zaognioną sytuację na Bliskim Wschodzie jest jednak mało prawdopodobne, aby plany Izraelitów wybudowania kolejnej świątyni powiodły się. Chyba, że zarówno muzułmanie, jak i Izraelici z jakiegoś powodu zapałają do siebie braterską miłością. Byłoby to możliwe, aczkolwiek wręcz nieprawdopodobne. Ponadto świątynia ta nigdy nie zostałaby uznana za miejsce kultu Jechowach, który jest święty, jeżeli najwyższy osobiście nie zleciłby jej budowy. Tak było za pierwszym razem, gdy powstawała skrzynia przymierza, a także za drugim razem za króla Salomona oraz po raz trzeci po powrocie z niewoli babilońskiej. Oznacza to, że Żydzi, którzy odrzucili wszelkie wskazówki zapowiadające nadejście proroka narodu w ciele potomka z rodu Józefa i wyczekują nadal na swojego wybawcę z rodu Judy, wybudują kolejną świątynię, to Bóg ją odrzuci z powodu samowoli. Tyle teraz na temat świątyni. Przechodzimy do kolejnego zagadnienia. Chciałbym krótko omówić pewne zagadnienia, a mianowicie rzucający się w oczy brak wypowiedzi na temat jednego z najcięższych przewinień wobec osoby Boga. Problem ten wspominałem w drugim odcinku serii, gdy omawiałem grzech wiarołomstwa zgrabnie ukryty pod owym, dość niewinnie brzmiącym i zafałszowanym pojęciem bałwochwalstwa. Brak ostrzeżeń w pismach Nowego Testamentu przed tym tak śmiercionośnym przewinieniem wobec Najwyższego jest kolejnym kontrowersyjnym aspektem, który mnie zaskakuje, a jednocześnie udowadnia, że owe pisma zostały zmanipulowane i ocenzurowane najpóźniej w IV wieku naszej ery. Generalnie rzecz biorąc we wszystkich pismach Nowego Testamentu rzuca się w oczy brak nieustających ostrzeżeń dotyczących tworzenia sobie jakichkolwiek symboli wiary i oddawania im czci. Fakt ten jest o tyle niepokojący, że jak, tak jak Saul Starsu nauczał wśród pogan, tak i czyniło to później wielu innych. Wiemy jednak, że kulty wielobóstwa i generalnie rzecz biorąc bałwochwalstwo były bardzo rozpowszechnione na całej ziemi jak długa i szeroka. Czczony był cały grecki panteon i jego rzymska wersja, jak i niezliczona ilość innych, lokalnych bóstw w innych rejonach ziemi, a każdy z nich posiadał swoje odbicie uwieńczone w drewnie czy kamieniu. Była to zapewne jedna z głównych przeszkód w głoszeniu nowej, czystoduchowej religii. Jakże więc jest możliwe, że nie znajdujemy w pismach Nowego Testamentu niemalże żadnych zmianek na ten, aż nad wyraz poważny temat? Jak już uprzednio wspominałem, fakt, że brak w ewangeliach wypowiedzi pańskich o tego typu wiarołomstwie, nie oznacza, że on ich nie nauczał. Faktu ich braku nie możemy dopatrywać się także w życiu pośród Izraelitów, którzy kilka wieków wcześniej rzekomo odrzucili bałwany. Jechoszuła wiedział doskonale, że nauka o Bogu oraz o Bożym Królestwie będzie krzewiona głównie wśród pogan, czyli bezgranicznych bałwochwalców. Brakowych zmianek w niemalże wszystkich pismach Nowego Testamentu oznacza jedynie, że musiały one zostać z nich usunięte, tak samo skrzętnie jak wszelkie wzmianki o pełnej wersji dziesięciu przykazań. Jedną z nielicznych zmianek, przestrzegających o popełnieniu tego tak ciężkiego przewinienia, znajdujemy o dziwo w owym, tak krytykowanym przeze mnie dziele, jakim są dzieje apostolskie. Znajdujemy ją w rozdziale 19, w wersetach 23-26. Szybko stwierdzimy jednak, że zarówno przestrzeganie przed popełnieniem wiarołomstwa nie było intencją autora, jak i ujawnianie powodów, dla których ludzie tworzą bałwany, nie było jego intencją. Jego intencje okazały się bardziej przyziemnej natury, a mianowicie znalezienie podstaw do prześladowania Saula Starsu i nic ponadto. Przekład Biblii Warszawskiej.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 Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być obdarta z majestatu. Przekaz informacji jest jasny, podstawą możliwego przeciwstawienia się Saulowi Starsu były, jak to zwykle bywa, pieniądze, a w tym konkretnym przypadku ewentualne pozbawienie zysku rzemieślników utrzymających się z produkcji bałwanów. Jak na ironię, padają tu jednak słowa, nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni, nie będące w gruncie rzeczy niczym innym, jako krojoną wersją odrzuconego przez kościół osępców drugiego przykazania zakonu, mówiącego jasno, że nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie i pod wodą. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Księga Wyjścia, rozdział 20, wersety 4-6. Nauka ukryta w tym przykładzie umknęła najprawdopodobniej na przestrzeni wieków cenzurującym pismo. Przy tej okazji już po raz kolejny chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że jedynie w przypadku tego przykazania stwórca rozwinął je o dodatkowe objaśnienia dotyczące zarówno definicji samej podobizny, jak i jego spojrzenia na tego rodzaju przewinienie. Osoby czyniące to są w jego oczach osobami, które Boga nienawidzą, gdyż właśnie takimi je określa. Drugą, bardziej szczegółową zmianką jest fragment zwanego listu do Rzymian w rozdziale pierwszym, wersety 20-26, w którym czytamy Bo niewidzialna jego istota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 Dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Wypowiedź odnosiła się co prawda do przodków i krytykowała dawne grzechy Izraela. Powinna być nam jednak przestrogą na przestrzeni wieków, gdyż ukazuje najcięższe przewinienia wobec Najwyższego. Jak wiemy, tak się jednak nie stało, gdyż świat dalej podąża za swymi figurkami, obrazami, relikwiami i wszelkim innym badziewiem drażniącym Boga, a zadowalającym szatana. Będą tak też czynili aż do samego końca, jak zapowiada objawienie Jana. Szanowni Państwo, kolejnym tematem wywołującym kontrowersje, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest ukazanie cielesnego Mesjasza nie tylko w oczach ślepych i głuchych, ale nawet w oczach rzekomych naśladowców Jehoszuły. Tak naprawdę to żaden z apostołów nie widział w Jehoszule Syna Bożego, czyli ducha z wysokości, ale cieśle i taki sam cielesny stosunek mieli do jego osoby, a przynajmniej tak przedstawiają to istniejące doniesienia. Dobrym przykładem jest fragment z listu do Galatu w rozdziale 4, wersety 4-6, w którym to ponownie Saul Starsuk powołuje się na wydarzenia z przeszłości dotyczące osoby Mesjasza. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegli Panu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba Ojcze. Zgroza i horror. Jakże, pytam się, osoba natchniona Duchem Bożym może napisać, że został zesłany syn z wysokości i urodził się z kobiety. Przecież tu jedno zaprzecza drugiemu. Jak może osoba, która otrzymała objawienie i ducha od Syna Bożego, a zatem od postaci duchowej, wypisywać takie rzeczy? Skoro bowiem taki stan rzeczy został mu objawiony, to i tego samego nauczał innych, stając się poniekąd pierwszym wrogiem prawdy, a raczej jednym z wielu, gdyż takie przeświadczenie było powszechne, co stało się powodem łatwości rozprzestrzeniania fałszywych nauk. Przedstawiając Mesjasza jako na wskroś człowieka, przedstawiano postać cielesną, namacalną, realną dla ludzkich zmysłów. Kogoś, kogo można było dotknąć, zobaczyć, a zatem kogoś, kogo można było czcić oczyma pod postacią obrazu, rzeźby i tym podobne. Wiara przez oko jest co prawda przyjemna i umacniająca, ale jak wynika z pism, bezsprzecznie zabójcza. Ludzie lgną jednak do bałwanów i będą to czynili nawet, gdy żar z nieba będzie lał się na ich głowy. Jednak taki obraz Mesjasza przedstawiany jest nam przez wielu autorów listów, jak na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, werset 1-28 w przekładzie Biblii Warszawskiej, gdzie czytamy A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że daremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Jechoszuła umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został wzbudzony według Pism. I że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom na raz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi.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 A jeśli się o Jehoszule opowiada, że został wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to Jehoszuła nie został wzbudzony. A jeśli Jehoszuła nie został wzbudzony, temu i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Jehoszułę wzbudził, którego nie wzbudził. Skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to Jehoszuła nie został wzbudzony. A jeśli nie został wzbudzony... Daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w wiechoszule, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w wiechoszule, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Jehoszuła został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło z martwych wstanie. Albowiem, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Jechoszule wszyscy zostają ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Jehoszuła, potem ci, którzy są Jehoszuły w czasie jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Powołując się na psalm 110, mowa jest w nim o ojcu, a nie o synu. Dalej, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego, mowa jest znowu o najwyższym. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że aż do wersetu 12 autor mówiąc o sobie pomazańca oraz o jego zmartwychwstaniu nie określa go ani jako ciała, ani jako ducha. Wtedy zostaje on przyporządkowany do postaci cielesnych, ponieważ autor definiuje go jako wzbudzonego z martwych. To przekonanie potwierdza w wersecie 16, korzystając ze słów Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, wskazując wyraźnie, że ma na myśli jedynie cielesnego człowieka, co potwierdza w dalszych wypowiedziach. I tak w 18 odnosi się do tych, którzy zasnęli, potwierdzając, że mowa o ciele. Całe przeświadczenie cielesności Mesjasza pieczętuje wypowiedzią z wersetu 20-21, gdy stwierdza, że pomazaniec, ponieważ sam umarł i został wzbudzony, jest pierwiastkiem tych, którzy umarli. Znowu mowa jest o ciele, ponieważ gdyby autor miał na myśli ducha, użyłby znowu jest pierwiastkiem tych, którzy wierzą, bez względu na fakt, czy żyją, czy już umarli, lub też jest pierwiastkiem tych, którzy żyją, bo przecież dla Boga wszyscy wierni żyją. Ponadto w XXI wykazuje całkowitą nieznajomość faktów wynikających z pisma, ukazując cielesnego człowieka jako przyczynę zła, gdyż inaczej tego zrozumieć nie można, oraz cielesnego człowieka jako wybawiciela od śmierci. Zarówno pierwszy przypadek, jak i drugi całkowicie zaprzeczają nauce wypływającej z pisma i należałoby oczekiwać od osoby obdarzonej Duchem Bożym, by o tym wiedziała i nie wypisywała takich herezji. Czytając wszelkie pisma Nowego Testamentu, umyka nam istota rzeczy, a mianowicie należałoby odpowiedzieć na pytanie, kim były w tamtych czasach osoby potrafiące czytać i pisać. Wywodziły się one definitywnie z elit społecznych, gdyż żaden pastuch nie mógłby pozwolić sobie na edukację, gdyby jednak umiejętność czytania i pisania dana mu została z góry, to nie po to, by zgrolić takie kłamstwa. Kolejny przykład cielesnego pojmowania wiary znajdujemy w pierwszym liście do Tymoteusza, którego autorem jest także rzekomo Saul Starsu. W rozdziale drugim wersety 5-6 pisze on. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jehoszua, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem nie może być człowiek, lecz duch, gdyż to duch zasłużył sobie przez swoją śmierć i trzydniowy pobyt w otchłani na to, by zostać określony mianem Syna oraz by zasiąść po prawicy Boga. Ciało jest jedynie naczyniem, przecież to istoty duchowe opisywane są w objawieniu Jana. Zaprzeczeniem nauki o pośredniku jest z kolei wypowiedź z listu do Galatów, która jednak całkowicie ucieleśnia pomazańca Bożego, a także wypacza naukę o zakonie. Mowa o rozdziale trzecim, wersety 15-20, który przytoczę z przekładu Kościoła rzymskiego, czyli z Biblii Tysiąclecia. Bracia. Użyję przykładu ze stosunków między ludźmi. Nikt nie obala ani nie zmienia testamentu prawnie sporządzonego, choć jest on jedynie dziełem ludzkim. Otóż to właśnie Abrahamowi jego potomstwu dano obietnicę i nie mówi pismo i potomkom, co wskazywałoby na wielu, ale wskazano na jednego i potomkowi twojemu, którym jest pomazanie, to znaczy Jehoshua. I już w tym momencie każdemu wiernemu powinno zapalić się czerwone światło, gdyż autor tych słów nie stwierdza niczego innego jak fakt, że obiecanym potomkiem Abrahama jest Boży Pomazaniec, który został zabity na krzyżu, a przecież Pismo wyraźnie mówi, że ów pojawi się tylko po to, by panować w sprawiedliwości nad światem. Gdzie więc fakty i logika? Skoro bowiem Jehoszuła był owym potomkiem abrahamowym, to siłą rzeczy nie mógł w ogóle zostać zabity, gdyż nie ma ani jednego prorostwa, które zapowiadałoby śmierć finalnego potomka abrahamowego. Ma przecież królować po wszystkie czasy. O czym więc mowa? W dalszych wersetach pisze ponadto. A chcę przez to powiedzieć. Testamentu uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego, prawo, które powstało 430 lat później, nie może obalić tak, by unieważnić obietnicę. Bo gdyby dziedzictwo pochodziło z prawa, w tym samym nie mogłoby pochodzić z obietnicy. Tymczasem przez obietnicę Bóg okazał łaskę Abrahamowi. Na cóż więc prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenie aż do przyjścia potomka, któremu udzielono obietnicy. Przekazane zostało przez aniołów, podane poprzez pośrednika. Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden. W pierwszym mowa jest o zakonie, nie podając właściwego powodu wprowadzenia go, którym były warunki wynikające z paktu z szatanem, a ponadto, że przekazany on został do rąk pośrednika, którego konieczność istnienia neguje już w kolejnym wersecie. Określa go jako zbędnego, gdyż Bóg jest jedną osobą, żeby nie powiedzieć jednolitą postacią. Wypowiedź ta całkowicie zaprzecza tej cytowanej uprzednio z pierwszego listu do Tymoteusza, o człowieku jako pośredniku między Bogiem i jego dziećmi. O co więc chodzi w tych listach? Już zaledwie w rozdziale trzecim, wersety 13-15 pierwszego listu do Tymoteusza natykamy się na inne spojrzenie na osobę Mesjasza. Przekład Biblii Tysiąclecia. Gdybym zaś się opóźniał, piszę, byś wiedział, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawia się w ciele, usprawiedliwiony został w duchu i ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale. Tu z kolei zauważymy przebłysk duchowego pojmowania postaci Jehoszuły oraz mowa jest o postaci, która objawiła się w ciele, to znaczy, że sama cielesną nie była. Tego typu pojmowanie osoby Mesjasza jest nie tylko prawidłowe, ale nieodosobnione, ponieważ natkniemy się na nie także w innym liście, który omówimy nieco później. Przykład ten przytoczyłem także z innego powodu, a mianowicie werset 15, jaki cały ów rozdział poświęcony jest zupełnie innej tematyce, ponieważ autor daje wytyczne adresatowi listu, jak postępować w zborze oraz inne zalecenia. W wersecie 15 zwraca się do Tymoteusza, rozważając możliwość odwiedzenia go, by w 16 całkowicie zmienić wątek wypowiedzi i wspominać o zaletach pobożności, zmieniając na dodatek kolejność wydarzeń, to znaczy przesuwając głoszenie wiary wśród pogan przed w niebo ducha. Kolejny rozdział rozpoczyna od omawiania zagadnień odnoszących się do mających nastąpić w przyszłości odstępstw od wiary, by następnie podać wytyczne, jakimi Tymoteusz powinien się kierować, nauczając innych. Werset szesnasty rozdziału trzeciego w ogóle nie pasuje do całego kontekstu otaczającego go zagadnień. Pojawia się znikąd i znika, dając jednak pozór bardziej duchowego pojmowania postaci Mesjasza. Jest to jednak tylko złudzenie, gdyż w kolejnym liście do tego samego ucznia, to jest w drugim liście do Tymoteusza, ukazuje znowu postać całkowicie cielesnego Mesjasza, co zaprzecza ewentualnemu duchowemu podejściu do poprzedniej wypowiedzi. W rozdziale drugim werset 8 pojawiają się ciężkie uchybienia w stosunku do prawd wynikających z Pisma. Pojawia się bowiem nauka świata określająca pomazańca Bożego jako człowieka Jehoszułem potomka Dawida. Miej w pamięci Jehoszułem, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. Brak mi słów na tego typu niezamierzone, mam nadzieję, herezje, które są dla mnie osobiście dowodem na manipulację wypowiedzi, gdyż nie można tłumaczyć jej jakąś całkowitą nieznajomością zagadnień wiary. Przecież autor lub też autorzy tych słów doskonale pojmowali osobę duchową Mesjasza, gdyż już w kolejnych wersetach aż do 14 całkowicie prawidłowo odnosi się do osoby, o której pisał. Z wypowiedzi wyraźnie wynika, że przedstawia ją jako żyjącego ducha, a nie zmartwychwstałego człowieka. Jak więc mógł jednocześnie przedstawiać Mesjasza jako potomka Dawida, skoro z Ewangelii wiemy, że sam Jehozua temu zaprzeczał, a na pewno nie potwierdzał? Wypowiedź ta bezsprzecznie nigdy nie mogła wchodzić w skład oryginału tego pisma, lecz została w nie wkomponowana w okresie późniejszym. Rozdział 9 Tego typu przerwy w wypowiedziach z niespodziewaną zmianą tematu obserwujemy bardzo często zarówno w Ewangeliach, jak i w listach apostolskich. Potwierdza to jedynie fakt, że utwory te nie tylko nie były utworami jednolitymi, lecz powstały z nieznanej ilości osobnych dzieł różnych autorów, co nie oznacza niczego innego jak faktu, że były one manipulowane i cenzurowane w okresie późniejszym. Temat ten rozwiniemy jeszcze w tym odcinku. Nieco innego spojrzenia na postrzeganie osoby Mesjasza dostarcza nam tzw. list do Rzymian w rozdziale 5, wersety 12-21 i choć podświadomie stwierdzimy, że autor określał go jako istotę cielesną, to nie do końca z błędnym nastawieniem, gdyż generalnie rzecz biorąc wypowiedź opiera się raczej na porównaniu relacji pomiędzy grzechem a zbawieniem. Przeto jak przez jednego człowieka, anioła, grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Abrahama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Dotychczas wszystko jest poprawnie. Od wersetu 15 zauważamy, lecz nie tak jest z upadkiem jak ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka, anioła, Umarło wielu, to daleko opicie okazała się dla wielu łaska i dar przez łaskę jednego człowieka, anioła Jehoszuły. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, anioła, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka, anioła, śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, domyślnie człowieka, anioła, jeho A zatem, jak przez upadek jednego człowieka, anioła, przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego, człowieka, anioła, przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, anioła, Wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia, a zakąd wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jehoszułę, Pana Naszego. Pomimo zapewne całkowicie cielesnego postrzegania Mesjasza, sama wypowiedź jest poprawna i pouczająca, ponieważ przejawia wątki głębszego spojrzenia na zagadnienie grzechu. Wystarczy bowiem, że określenie człowieka zastąpimy określeniem anioła i otrzymujemy obraz sytuacyjny odnoszący się do wydarzeń, jakie rozegrały się w niebie. Suma summarum, grzech pojawił się przez odstępstwo jednego anioła, dlatego też usprawiedliwienie pojawiło się przez śmierć innego anioła. Fakty zawarte w wypowiedzi dotyczą w takim razie zarówno nieba, jak i ziemi. Nieznane nam są skutki odstępstwa szatana na świat niebios i na pozostałe rzesze aniołów, ale wiemy, że wielu upadło, a zatem konsekwencje grzechu były podobne jak popełnienia go na ziemi. My zostaliśmy obarczeni śmiercią ciała, a jak ma się sprawa z aniołami, tego nie wiemy. Cała ta wypowiedź dotyczy w najdrobniejszych szczegółach obu światów. Stwierdzenie, że zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, rozpatruję jedynie jako warunkowo poprawne, ponieważ wskazuje na wprowadzenie zakonu w jednym celu, a mianowicie, by szatan mógł udowodnić swoje oskarżenia. Jednak już drugi człon o rzekomo obfitszej łasce z powodu rozprzestrzeniającego się grzechu uważam za absurd. Stwierdzenie nie ukazuje co prawda prawdziwych powodów wprowadzenia zakonu, ale pomimo tych nieścisłości, jaka odmiana rozumowania. Cała wypowiedź jest dokładnym, choć niezamierzonym i nieświadomym wskazaniem na wszystkie fakty odnoszące się do relacji niebo-ziemia, które dotychczas omówiliśmy. Całe rozumowanie zawarte w tej wypowiedzi opiera się bezsprzecznie na powierzchownie pojmowanym, na cielesnym Mesjaszu, a więc na człowieku z krwi i kości i na jego poświęceniu dla innych. Jednak w tym przypadku owa cielesność ma swoje uzasadnienie ze względu na poruszone zagadnienie grzechu, ponieważ była ona konieczna do wypełnienia warunków paktu. Rozumiejąc tę konieczność cielesności z punktu widzenia misji Jehoszuły, nie postrzegamy jej jako zbyt rażącej. Całkowicie odmienne spojrzenie zauważymy w przytaczanym już pierwszym liście do Koryntian, także w rozdziale 15, ale w wersetach 45-48. Wypowiedź w przekładzie Biblii Warszawskiej brzmi następująco. Tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym.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 Pierwszym aspektem byłby fakt, że najwyraźniej nie tylko nie otrzymał on objawienia, że świat duchów, to znaczy niebo, istniało na długo przed stworzeniem świata materialnego, ale nie otrzymał także poznania dotyczącego proroctwa o Jakubie, które to tłumaczy wszystkie aspekty losów świata. Taki stan rzeczy powinien teoretycznie dyskwalifikować go jako obdarzonego duchem bożym, ponieważ to, co duchowe, jest nie tylko pierwsze, ale i jedyne warte zachodu, jak przeczytamy z kolei w innych wypowiedziach. Cały świat i cała przeszłość i przyszłość dotyczą ducha, a nie ciała. Jak można więc stwierdzić, że drugi, czyli ten finalny człowiek, pochodzi z nieba? Jak w takim razie może ostać się ktoś, kto nie rozróżnia ciała od ducha? Drugą możliwością jest przypuszczenie, że nie posiadając poznania na temat faktów wynikających z proroctwa o Jakubie, uznał całość stworzenia jako dotyczące osoby człowieka i świata, w którym ten żyje. W takim przypadku pragnął on jedynie wskazać na kolejność wydarzeń, wskazując na fakt, że pierwszy człowiek był grzeszny, czyli cielesny, a drugi niewinny, czyli duchowy. Właśnie taką intencję przypisuję tej wypowiedzi. Była ona jak najbardziej pozytywna, ale poprzez brak poznania pisma i proroct mogłaby zostać źle odebrana. Osobiście uważam, że kimkolwiek byli autorzy wszystkich tych słów, gdyż jest mało prawdopodobne, by były nimi osoby, za które się podają lub którym powszechnie przypisuje się ich autorstwo, z premedytacją czy bez skierowały one naukę o Bogu na inne tory. Cały problem skupia się w siłą narzuconej nauce przedstawiającej wybawiciela świata jako najzwyklejszego cielesnego człowieka, ukrzyżowanego cieślę z Galilei. Wprowadzono całkowicie cielesną naukę, okrzykniętą jako coś wyjątkowego, która w swej cielesności i przyziemności nie odbiegała w niczym od nauk ją poprzedzających. Uważam, że pomimo całkowitej nieznajomości duchowego pojmowania pomazańca bożego oraz uzależeń wynikających z warunków paktu z szatanem, a także niespecjalnej znajomości samego pisma, absolutnie nie wykazali jakichkolwiek złych intencji. Z wielu powodów nie byli oni zdolni do dostrzeżenia całości zjawiska. Wypowiedzi te wynikają zatem ze sposobu wytłumaczenia postaci Mesjasza oraz wszelkich wydarzeń z nim związanych na swój własny, czyli całkowicie ludzki sposób. Nauka ta, co można zaobserwować na co dzień, okazała się jednak zgubna w skutkach, gdyż doprowadziła do wypaczenia prawdy i wywrócenia jej do góry nogami. Natomiast ci tak zwani ojcowie kościoła odstępców, którzy wykorzystywali owe pisma, działali w całkowitej świadomości, gdyż sami byli autorami wszelkiej manipulacji prawdą. Mało tego, zapewne nie jeden utwór spisywano na ich zamówienie. Czynili to, by opanować nie tylko pospólstwo, ale przede wszystkim ówczesne elity władzy, by samemu stać się szczytowym drapieżnikiem. W tym kontekście przypominam, że już zaledwie przestroga przeklęty kto na człowieku polega powinna nam być drogowskazem do rozpoczęcia poszukiwań już dawno zaginionej prawdy, a stwierdzenie, że milczenie jest złotem powinno być nam ostrzeżeniem. Proszę Państwa, istnieją także wypowiedzi w pismach Nowego Testamentu, w których zauważamy całkowicie duchowe spojrzenie na osobę Syna Bożego, ponieważ przypisując Mu cechy postaci samego Boga, ukazuje się Go jako ducha, a nie człowieka. Ducha, który oczywiście nie wywyższał się ponad ludzi, ani w żaden sposób nie stawiał siebie na równi z Najwyższym, określając siebie jedynie mianem posłańca wypełniającego wolę Ojca, co potwierdzają również wypowiedzi zawarte w Ewangeliach. Mam tu na myśli fragment z listu do Filipian z rozdziału drugiego, wersety 5 do 11, spisany ręką rzekomo tego samego autora, co poprzednich wypowiedzi. Posłużę się przykładem z Biblii Tysiąclecia, w którym Saul Starcu wypowiada się następująco. To dążenie niech was nie ożywia. Ono też było w Jechoszule. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Werset szósty w słowach on, istniejąc w postaci Bożej, najwyraźniej wskazuje na istotę duchową, taką samą, jaką jest sam Jehowach. Zwróćmy uwagę na słowa, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, oznaczające, że przebywał w ludzkim ciele i jako człowiek był postrzegany, co właśnie było powodem tej nienawiści elit w stosunku do jego osoby. Owo postrzeganie go jako człowieka znajduje też poparcie w relacjach ewangelistów, gdy stwierdzano na przykład, że był określany przez współplemieńców mianem syna Józefa i Miriam. Ponadto w wersecie dziewiątym dowiadujemy się, że właśnie poprzez swoje posłuszeństwo został wywyższony. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jehoszua zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznawał, że Jehoszua jest Panem ku chwale Boga Ojca. Również i ta wypowiedź, przytaczana już przeze mnie w odcinku piątym jest jednoznaczna i stwierdza, że otrzymał imię najświętsze, jakie możemy sobie tylko wyobrazić, na brzmienie którego każdy ma paść na przysłowiowe kolana, nawet aniołowie. Jakaż odmiana autora listu? Autorstwo takiego listu byłbym w stanie przypisać osobie, która otrzymała objawienie i Ducha Bożego, ale w większości pozostałych pism z pewnością nie. Rozdział 10. Chciałbym przejść i omówić krótko inne zagadnienie i w tym celu przytoczę dwie wypowiedzi, korzystając z przekładu Biblii Tysiąclecia. Pierwsza z nich pochodzi z drugiego listu Jana w rozdziale pierwszym werset 7 i brzmi następująco. Wielu bowiem pojawiało się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jehoszua przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Zarówno pierwsza, jak i druga wypowiedź, którą zaraz przytoczę, są pouczeniami dla wiernych, by nie dali się zwieść fałszywym naukom. Jednak nie na to chciałbym zwrócić uwagę, lecz na stwierdzenie, że Jehoszua przyszedł w ciele człowieka. Użyte tu słowa przyszedł w ciele wcale nie oznaczają, że był cielesny lub że urodził się w ciele, ale potwierdzają na pewno, że w ciele przebywał. W listach znajdujemy więcej takich wypowiedzi, lecz ich charakterystyczną cechą jest brak faktu jakiegokolwiek połączenia z opisami wydarzeń, jakie miały miejsce podczas oczyszczenia, o czym donoszą trzy Ewangelie. Temat ten poruszałem już wielokrotnie. Jak i w przypadku Matki Ciesi Jehoszuły oraz głoszonych przez niego nauk, czy jakichkolwiek innych wydarzeń, tak i w tym przypadku brak jakiejkolwiek zmianki np. Na, na temat świadectwa, jakie składał Jan Chrzciciel, a przecież są to fakty o wręcz kolosalnym znaczeniu. Czyżby w ogóle nie były znane autorom listów, co może być wskazówką, że Ewangelie powstały dużo później? Wyjątków jest niewiele, a są nimi m.in. omawiana już wskazówka dotycząca Piłata, czy wzmianka z drugiego listu Piotra, gdzie w pierwszym rozdziale autor potwierdza pobyt z Jehoszuło na górze, gdzie słyszał głos z niebo z wystawiający mu świadectwo jako pomazańca Bożego. Brak jednak wzmianki na temat Eliasza i Mojżesza. Także w rozdziale czwartym drugiego listu do Tymoteusza znajdujemy wzmianki na temat powszechnie szerzonych nauk pańskich odnoszących się do takich zagadnień jak śmierć i zmartwychwstanie. Jednak na tym koniec. Osobiście wyrażam obawę, że wszystkie wydarzenia dotyczące pobytu Jehoszława na ziemi nie były powszechnie lub w ogóle znane w większości autorów owych pism. Ośmielam się nawet wysunąć przypuszczenie, że wszelkie informacje na ten temat, choć rzeczywiście pochodzą z jednego źródła, zostały ujawnione o wiele później, w konsekwencji czego i same Ewangelie spisane zostały w późniejszym okresie jako zlepek wielu pojedynczych relacji, może w trzecim lub IV wieku naszej ery. Drugim fragmentem zawierającym m.in. i ten wątek jest wypowiedź z pierwszego listu Jana z rozdziału 4, wersety 1-6. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. A potem poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jehoszuła przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jehoszuły, nie jest z Boga. I to jest duch Antychrysta, który jak słyszeliście nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak mówi świat, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Wypowiedź bazuje na bardzo uproszczonej logice, która na pewno, jak wykazuje historia świata, nie zawsze zdaje egzamin. Można przecież wyznawać niemalże wszystkie nauki o Synu Bożym, a pomimo to nie być z Boga, gdyż pozostałe nauki mogą pochodzić od szatana, co też miało miejsce. Świat, choć uznaje i wyznaje przyjście Pańskie w ciele, wprowadził swoje własne nauki. Pozyskał sobie zarówno wielu głosicieli swoich nauk, jak i dobrowolnie lub mniej dobrowolnie pozyskanych słuchaczy. Świat być może już od XVII wieków słucha swoich własnych doktryn, co dyskwalifikuje go jako wyznawcę stwórcy i jako jego pomazańca. Ponadto generalnie umyka nam jeden bardzo istotny aspekt wiary, a mianowicie jej masowość. Właśnie ta masowość nauczających i słuchaczy nie tylko przeczy wszelkim wypowiedziom Syna Bożego na temat dalszych losów wiernych, ale także na temat niewielkiej ilości wyratowanych, to jest zbawionych w dniu jego ponownego przyjścia. Również iste apostolskie ukazują podobny przebieg wydarzeń, jednak najważniejszą wskazówką powinna być nauka wynikająca z naszego codziennego życia i otaczającego nas świata. Brzmi ona, że przecież na naszej planecie szlachetnymi w sposób czysto fizyczny określa się materiały o szczególnych cechach. Nie są to materiały występujące powszechnie, ale są bardzo rzadkie, jak metale, czy gazy szlachetne lub wyjątkowe minerały. Dlatego też i wybrańcy Boży porównywani byli do szlachetnych kamieni. Dobrych to jest rzadkich owoców czy naczyń do celów zaszczytnych i tym podobne. Są to wszystko wskazówki nie tylko na ich wyjątkowość w światowej populacji, ale także na znikomą ich ilość. Może będzie ich zaledwie owe przysłowiowe siedem tysięcy, którzy nie ugięli swoich kolan, tym razem już nie przed balem, jak to było kiedyś, ale przed szatanem i jego naukami szerzonymi na ziemi. Przechodząc do kolejnych przykładów, omawiających także inne zagadnienia, rozpatrzymy teraz kolejne wypowiedzi, należące rzekomo do tego samego autora, który miał być Saul Starsu. Listem wywołującym u mnie wiele kontrowersji, począwszy już od pierwszych wypowiedzi, jest tak zwany list do hebrajczyków, zawierający wiele fałszywych nauk na tematy wiary i osoby Mesjasza. Już zaledwie pierwszy rozdział, choć nie posiadający adresata i rozpoczynający się całkowicie poprawnie, pełen jest nieprawidłowo przytaczanych i fałszywie zrozumianych wersetów pisma. O aniołach wprawdzie mówi, Aniołów swoich czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do syna... Tron Twój, o Boże, na wieki, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego stowarzyszy Twoich. Oraz, Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale ty zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Przerażenie i zgroza, że aż się włos na głowie jeży. Autor cytuje tu zarówno psalmy 45 i 102, jak i z Księgi Malachi z rozdziału 3, jako wypowiedzi odnoszące się do Syna Bożego. Zupełne szaleństwo, obie wypowiedzi dotyczą tylko i wyłącznie świętego Jehowa i nikogo innego. Autor co prawda znał fragmenty z pisma, nie potrafił ich jednak przyporządkować, ukazując Jehoszułę jako stwórcę wszystkiego. Tego typu całkowicie fałszywe pojęcie postaci syna jest widoczne w wielu listach i choć całkowicie fałszywe, co potwierdzają wypowiedzi samego Jehoszuły, który przedstawiał siebie jako sługę, czy niewolnika ojca, nadal są rozprzestrzeniane po świecie za sprawą nauk kościoła odstępców. Pozostałe aspekty manipulacji psalmu 45 omówiłem w odcinku 7. Kolejnym przykładem niech będzie wypowiedź z rozdziału piątego, ukazująca ponownie całkowicie cielesnego pomazańca. W przekładzie Biblii Tysiąclecia brzmi ona tak. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego, zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka Po pierwsze, wypowiedź potwierdza poniekąd opisy z Ewangelii odnoszące się do strachu Jehoszuły przed śmiercią Tak jak i poprzednio, ja nie kwestionuję tych relacji, ponieważ strach przed nadchodzącym cierpieniem jest całkowicie zrozumiały Zarówno w odniesieniu do cielesnego cieśli, jak i samego duchowego Syna Bożego Takie doświadczenie miało być dla obu postaci czymś zupełnie nowym co mnie uderza w przytoczonym fragmencie jest werset ósmy, będący dla mnie osobiście niezamierzoną herezją, gdyż poprzez cierpienie duchowy Jeho Szua nie nauczył się niczego, poza doświadczeniem samego cierpienia i poznaniem stanu niebytu. Tego wszystkiego wcale nie potrzebował, by okazać swoje posłuszeństwo Ojcu. Z całą pewnością wielokrotnie wypełniał różne misje, a ta była ukoronowaniem oddania się Bogu, czyli o jakiejkolwiek nauce posłuszeństwa nie powinno w ogóle być mowy. Dla mnie werset ten jest zapewne nieświadomym, jednak bardzo ciężkim bluźnierstwem wobec osoby duchowego Jehoszuły. Nie inaczej przedstawia się sprawa dotycząca wręcz całkowitej nieznajomości pisma, która to dyskwalifikuje autora tych wypowiedzi jako natchnionego Duchem Bożym. Mam tu na myśli fragment z rozdziału 7, wersety 12-19 tego dzieła, poruszający jednocześnie dwa zagadnienia. Wypowiedź donosi... Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspominał o kapłanach z tego pokolenia. Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Merchizedeka występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Dane mu jest bowiem takie świadectwo. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Zostaje przeto to usunięte poprzednie prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności. Prawo nie dawało niczemu pełnej doskonałości, było jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga. Uderzająca jest wypowiedź odnośnie pochodzenia Pana, ukazująca go ponownie jako Judejczyka, ale określająca go właśnie z tego powodu jako człowieka. Mesjasz w oczach autora tego listu był bezsprzecznie zwykłym człowiekiem z pokolenia Judy. Także i Melchizedek był dla niego postacią czysto cielesną. Przestawia on być może osobę samego Syna Bożego, chociaż raczej potomka Józefowego w osobie cieśli Jehoszuły, któremu hołd złożył Abraham. Tego typu cielesne nastawienie do osoby Pomazańca Bożego poznaliśmy z poprzednich wypowiedzi, także nie powinny być zaskoczeniem, ale przeraża mnie ukazanie przymierza z Izraelem jako nieużytecznego. Jednym słowem autor zupełnie nieświadomie przedstawia przymierze jako Bożą pomyłkę, co wskazuje na brak jakiejkolwiek znajomości faktów oraz przebiegu wydarzeń przekazanym nam za sprawą Pisma. Z drugiej jednak strony cały duchowego utworu, począwszy od pierwszego rozdziału, sławi posłuszeństwo oparte na przestrzeganiu zakonu. Cały list do hebrajczyków, choć pozbawiony głębszego poznania zagadnień opisywanych przez pismo, odnosi się bardzo pozytywnie do zagadnień takich jak zakon i jego bezwzględne przestrzeganie, z wyjątkiem właśnie wypowiedzi omówionej powyżej, która aż rzuca się w oczy. Fakt ten, ukazujący aż tak drastyczne sprzeczności w zrozumieniu tematu, wskazuje, że zarówno autor lub autorzy tego dzieła oraz im podobni autorzy innych podobnych wypowiedzi nigdy nie słyszeli o pakcie narzuconym szatanowi czy o ratunkowej misji Syna Bożego, nie wspominając nawet takich zagadnień jak ratunek noego czy Lota. Nie byli oni w takim razie w ogóle zdolni do jakiegokolwiek wytłumaczenia wydarzeń opisywanych przez pismo. Mało tego, próbując niejako na siłę przysłużyć się szerzeniu wiary lub własnej karierze, nieświadomie bluźnili aktowi stworzenia, ukazując w swych filozoficznych wywodach ciało jako coś grzesznego, nieudanego, niemalże błąd Boży. Bluźnili przymierzu z ludem oraz zakonowi Bożemu, uważając go za piętno wypalone na skórze człowieka, by go prześladować, przedstawiając ów święty zakon jako rzecz nieudaną i złą. W konsekwencji takiego nastawienia stwierdzają, że Bóg zapewne w swej bezradności musiał zrezygnować i zastąpić zakon miłosierdziem, gdyż jedynie tak można rozpatrzyć tego typu przekaz. Nie wiedzieli, że jest on ratunkiem dla sprawiedliwych, a wynika z warunków paktów, który ma przecież za cel zniszczenie szatana i przywrócenie porządku w niebie. Co gorsza, naukę tę krzewili po całym znanym im świecie ze znanym nam skutkiem. Osobiście uważam, że autorem tego dzieła był rodowity Grek lub posiadający znajomości podstaw judaizmu, Grek żydowskiego pochodzenia. Najbardziej skłaniam się do trzeciej możliwości, a mianowicie, że list ten jest dziełem jakiegoś greckiego lub żydowskiego duchownego i powstał, jak i większość innych dzieł pomiędzy drugim a piątym wiekiem naszej ery, czyli już dawno po wyklęciu świętego imienia Jehoszua i zastąpieniu go imieniem trupa na krzyżu. Podobne nastawienie do spraw zakonu obserwujemy w tzw. liście do Rzymian, którym się już posługiwałem. W liście tym, w którym to również, choć ciągle mam nadzieję, że w sposób niezamierzony, pojawia się nie tylko wiele wręcz bluźnierczych zakonowi wątków, ale i innych zagadnień stojących w sprzeczności z pismem. Już zaledwie pierwsze zdania owego utworu pełne są sprzeczności i nieprawdziwych informacji, o czym już uprzednio wspominałem, ale jeszcze poszerzę. Przede wszystkim utwór ten nigdy nie mógł być spisany przez Saula Starsu, któremu przypisuje się autorstwo tego dzieła, ani też nawet skierowany do zboru w Rzymie. Powodem takiego stanu rzeczy jest już choćby okres, w którym to oficjalna nauka szacuje powstanie utworu, to jest przed rokiem 60. naszej ery, a więc zaledwie około 30 lat po śmierci pańskiej. Jednak odkrywając krok po kroku kłamstwa sprytnie ukryte w owych utworach, mogę z całą pewnością stwierdzić, że takowy zbór w tamtym okresie nie miał w ogóle prawa istnieć. Mógł się pojawić najwcześniej ze dwa lub nawet trzy stulecia później. List ten rozpoczyna się już od samych nieprawidłowości odnośnie osoby pomazańca Bożego, by w kolejnych zdaniach zapędzać się w kolejne kłamstwa. List w przekładzie Biblii Tysiąclecia rozpoczyna się następująco. Paweł, sługa Jehoszuły, z powołania apostoł przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowiony według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o jeho szule, Panu Naszym. Szanowni Państwo, już zaledwie tych kilka słów wypowiedzianych na wstępie nie może pochodzić od nikogo określanego mianem apostoła, a już z całą pewnością nie, jak głosi nauka świata ślepców i głuchych, o męczenniku z królewskiego rodu Dawida, gdyż takiego nie zapowiadało żadne proroctwo. Po drugie, Jehoszuła nie może być synem Bożym z rodu Dawida, czemu sam zaprzeczał, a także i pismo twierdzi, że istniał jeszcze przed stworzeniem świata. Ponadto nie poprzez martwych stanie został ustanowiony pełnym w mocy synem Bożym, lecz był nim zawsze. Zmartwychwstanie i przywrócenie mu poprzednio sprawowanego stanowiska w niebie było tylko zwieńczeniem obietnicy, jaką otrzymał od Stwórcy oraz finalnym warunkiem wynikającym z wypełnienia paktu z szatanem. Mamy tu do czynienia z całkowitym wywróceniem faktów i braku jakiegokolwiek poznania. Dostrzegamy wyraźnie całkowite ucieleśnienie postaci pomazańca Bożego, aż się włos na głowie jeży. W kolejnych wersetach czytamy. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wiary. Wśród nich jesteście i Wy powołani przez jego Także i ta wypowiedź powinna natnąć do ostrożności, gdyż przeczy innym faktom dotyczącym osoby i zadania, jakie ów apostoł miał wykonywać. Przypominam, że Saul Starszy był pierwszym i jedynym apostołem posłanym do głoszenia Ewangelii wśród niewiernych, to znaczy osób nieposiadających posiadających jakichkolwiek informacji o Bogu Izraelitów i jego pomazańcu, gdyż właśnie takich określa się mianem Pogan. Inni uczniowie mieli za zadanie, jak i Simon Kefas, głosić głównie wśród obrzezanych, czyli znających Boga. Wyznawcami świętego Jehowa byli przecież nie tylko Judejczycy czy Żydzi zamieszkujący Samarię, ale Samarianie rozsiani po całej Azji, a także przedstawiciele wielu okolicznych narodów, jak na przykład Sydończycy, Aramejczycy, Etiopczycy, Grecy, Persowie oraz rdzenni i napływowi mieszkańcy byłego mocarstwa babilońskiego. I tak na przykład apostoł Szczepan wykładał proroka Iszajachu, zarządcy królowej etiopskiej, powracającemu do swej ojczyzny i czytającemu księgę proroka, czy choćby Naaman Syryjczyk, którego wymienia Jehoszuła podczas nauczania w synagodze. Czystymi poganami byli natomiast przedstawiciele innych wyznań, a wśród nich Rzymianie, którzy w ogóle nie pojmowali żydowskiej religii, gdyż ich panteon oparty był na wielobóstwie i otoczony bałwofalczymi podobiznami bóstw. Wiemy także, że ów apostoł głosił głównie w Azji Mniejszej, w szczególności na terenach obecnej Grecji i Turcji i borykał się z wieloma przeciwnościami losu, jak liczne prześladowania i równie liczne odstępstwa nowo pozyskałych wiernych. W kolejnych słowach czytamy Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca Naszego i Pana Jehoszuły. Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jehoszułem za was wszystkich, ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie. Bóg bowiem, któremu służę w głębi mego ducha, głosząc Ewangelię Jego Syna, jest mi świadkiem, jak nieustannie was wspominam, prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się dogodna sposobność przybycia do was. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą, waszą i moją. Nie chcę też, byście nie wiedzieli, bracia, że wiele razy miałem zamiar przybyć do was, ale aż dotąd doznawałem przeszkód, aby zebrać nieco owocu także wśród was, podobnie jak i wśród innych pogan. Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, jak i barbarzyńców, tak uczonych, jak i niewykształconych. Przeto co do mnie gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu, bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Zwróćmy uwagę na adresatów tego listu, którymi są umiłowani i przez Boga powołani święci, mieszkający w Rzymie, jak podaje werset siódmy. O jakich wiernych, nie wspominając już nawet o świętych, może być mowa, skoro Saul Starsu był pierwszym i jedynym apostołem wyznaczonym do głoszenia dobrej nowiny wśród pogan? Kto i kiedy utworzył zatem ten zbór, skoro nawet ów apostoł jeszcze nie przebywał w Rzymie, jak donosi w kolejnych zdaniach? W wersecie ósmym padają jednak kolejne zagadkowe stwierdzenia dotyczące omawianego tu zboru. Otóż zbór ten był zborem niezmiernie licznym, gdyż autor pisze, że sława o nim niesie po całym świecie. Po jakim świecie? Z wypowiedzi wynikałoby, że chodzi o świat wiernych, czyli chrześcijański, który przecież w tamtym okresie w ogóle nie miał jeszcze prawa istnieć. Przypominam, że rozmawiamy o latach 30 do 60, czyli zaledwie 20 do 30 lat po ukrzyżowaniu pańskim. Dalej w wersecie 10 autor mówi o prośbach, jakie zanosi do najwyższego, by danemu było wreszcie odwiedzić ten tak sławetny zbór. Znowu nasuwa się pytanie, kto i kiedy założył ową społeczność, skoro jedyny do tego powołany, do tego czasu nawet nie dotarł do Rzymu, gdyż ciągle borykał się z przeciwnościami losu. W kolejnych zdaniach autor przedstawia cel, w jakim pragnie odwiedzić wiernych, a jest nim chęć wspólnego pokrzepienia się w wierze oraz pozyskania nowych wiernych spośród mieszkańców Rzymu. Autor definitywnie zamierzał głosić Ewangelię mieszkańcom owego opanowanego już przez chrześcijan miasta. Znamienne słowa padają jednak w XIV, dokonującym wyraźnego podziału na dwie grupy ludzi. Autor stwierdza bowiem, że jest dłużnikiem Greków i barbarzyńców, czyli Pogan. Czy dostrzegacie państwo owo wyraźne przyporządkowanie narodu greckiego do wyznawców Boga? Grecy przedstawieni są tu jako wierni, a reszta świata jako barbarzyńcy. Tego typu przyporządkowanie dostrzeżemy jedynie w cytowanej tu Biblii Tysiąclecia, gdyż inne przekłady unikają owego podziału, używając w miejsce barbarzyńców określenia nie Greków. Pomimo tej znaczącej zmiany podział definitywnie ma miejsce, ale intencją autora wcale nie musi być wskazanie tylko Greków jako wiernych Bogu sług. Rozwiązanie zagadki prawdziwego adresata owego listu ujawnia nam werset 16 oraz wersety 9 do 10 rozdziału drugiego listu. Werset 16 ukazuje nowy aspekt dotyczący osoby adresata listu. Bo ja nie wsydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W wersecie tym autor wyraźnie przyporządkowuje kolejno zbawienia wiernego jego pochodzeniu według ciała, ukazując Żyda jako pierwszego, który dostąpi zbawienia, a następnie wymienia drugą osobę pod postacią Greka. Greka, a nie Rzymianina? Jakże może wskazywać na Greka, skoro list adresowany jest rzekomo do Rzymian? Gdzie tu logika? Skoro ktoś pisze list do warszawiaków, to nie podaje za przykład krakowiaków. Skoro adresują list do Kowalskiego, to nie stawia za wzorzec Kowalewskiego. Dalszych przykładów odnośnie tak nieprawidłowego działania autoralistu doszukamy się w rozdziale drugim w wersetach 9 do 19, gdzie ponownie natykamy się na identyczne przyporządkowanie wiernego jego cielesnemu pochodzeniu. Tutaj jednak mowa jest o karze i o nagrodzie, a przykład brzmi następująco. Uciski i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła. Najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze. Najpierw Żyda, a potem Greka. Po raz kolejny i to dwukrotnie autor wymienia osoby Żyda oraz Greka, a nie Rzymianina, co byłoby logicznym posunięciem, gdybyli rzeczywiście adresowany był do zboru w Rzymie. Podobnych przykładów użyto w liście do Kolosan w rozdziale 3, werset 11, gdy mowa jest o aspektach wiary, a mianowicie padają tu następujące słowa. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda. Sytuacja powtarza się w liście do Galatu w rozdziale 3, werset 28 w słowach Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jechoszule. A jeśli jesteście pańscy, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Oba wymienione tu zbory wiernych zamieszkiwały tereny obecnej Turcji, podobnie jak i zbory wymieniane w objawieniu Jana. Szanowni Państwo, jaki morał z tej historii? Nauka oraz jedyny logiczny wniosek wynikający ze wszystkich przedstawionych na wstępie omawianego dzieła sprzeczności może być tylko jeden, a mianowicie, że adresatami owego listu w żadnym wypadku nie mogli być mieszkańcy Rzymu. List ten został bezsprzecznie zmanipulowany w późniejszym okresie rozwoju tzw. chrześcijaństwa, a najpóźniej w kluczowym IV wieku naszej ery, a adresowany był do któregoś z greckich zborów zamieszkujących tereny ówczesnej wschodniej Azji, jak na przykład do Koryntu czy Efezu, największego wówczas miasta w Azji lub innego z siedmiu zborów wymienianych w apokalipsie Jana. Wypowiedzi zostały zmienione na korzyść Rzymian, by ukazać rzekome dowody piorunującego wręcz rozprzestrzeniania się nowej religii. W ten sposób Rzym miał nie tylko stać się stolicą imperium, lecz ponadto stolicą religii i centralnym miejscem kultu. Zmiana ta miała wskazywać, że Rzym opiera swoją władzę na Bogu, a władza Boża na ziemi ma swoje źródło w Rzymie. Na uwagę wskazuje jednak fakt, że żaden z owych wymienianych w objawieniu zborów nie wykazuje cech przypisywanych na wstępie rzekomo rzymskiej społeczności, gdyż nie są one przedstawiane jako liczne czy szczególnie sławne w kontekście wiary. Syn Boży dyktując Listianowi miał coś do zarzucenia niemalże każdemu z aniołów owych zborów, a mianowicie jakąś formę odstępstwa od wiary lub nauki. Wyjątek stanowią jedynie aniołowie zborów Smyrnie i Filadelfii. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku są oni bez skazy, a aniołowi z Filadelfii w sposób bezpośredni obiecana została nieśmiertelność, gdyż Pan stwierdza, że otwarte zostały dla nich drzwi, których już nikt nie może zamknąć. W rozdziale trzecim, w wersecie ósmym czytamy bowiem następujące świadectwo. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Wypowiedź jest znamienna i wskazuje, pomimo nielicznego zboru, na ogromną wiarę i bezkompromisowe przestrzeganie nie tylko nauk pisma, ale i prawdziwego imienia pańskiego – Jehoszuła. Taki zbór posiadał sławę nie u ludzi, lecz u Boga. Jakim więc cudem Jehoszuła nie wspomina nawet słowem o przesławnym i potężnym zborze w Rzymie w okresie domniemanego spisywania Księgi Objawienia, to jest w latach 70-90 naszej ery? Przecież według oficjalnej nauki, zaledwie kilkanaście lat wcześniej, to jest w roku 64, cesarz Nero zamordował na wzgórzu watykańskim około tysiąca jego członków. Powinien był przecież taką ofiarę wysławać pod niebiosa, a nawet o niej nie wspomniał. Trochę to dziwne, nieprawda? Istnieją chyba tylko dwie możliwości tłumaczące taki stan rzeczy, a mianowicie, że objawienie Jana zostało spisane na długo przed utworzeniem się zboru w Rzymie oraz, że mordowanie chrześcijan nie miało miejsca w roku 64, lecz w późniejszym okresie, np. w roku 199 naszej ery lub jeszcze później. Następnie posłużyło ono jedynie do zmanipulowania faktów dotyczących piorunującego rozprzestrzeniania się nowej wiary. Proszę Państwa, Jestem głęboko przekonany, że ów tzw. list do Rzymian jest bezsprzecznie dziełem jakiegoś elitarnego, wiernego, może z III lub IV wieku naszej ery. Autor w celu pozyskania posłuchu albo podszywał się pod Saula Starsu, co było, jak wskazują dowody historii, praktyką dość rozpowszechnioną albo też cały wstęp tego utworu został zmanipulowany lub dopisany w okresie jeszcze późniejszym. Ponadto powinniśmy poważnie zastanowić się nad tematem rzeczywistego i realistycznego rozprzestrzeniania się nowej religii w tamtych czasach, Osobiście uważam, że z dozą najwyższej ostrożności powinniśmy rozpatrywać tak zwane fakty historyczne dotyczące rozprzestrzeniania się wczesnego chrześcijaństwa po cesarstwie rzymskim. Już choćby z logicznego punktu widzenia, znając pisaną historię Europy, zauważymy ile stuleci zajęło państwowemu cesarskiemu kościołowi rzymskiemu wdrażanie wiary przy pomocy miecza, a nie dobrym słowem i przykładem. Czy w Rzymie mogło być inaczej? Temat ten będzie powracał w dalszym przebiegu serii.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 Jak widzimy, logika i poznanie autora tego listu absolutnie pokrywają się z naukami wynikającymi z pism Starego Testamentu. Zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej części wypowiedzi pojawia się jeden jedyny wniosek, a mianowicie, że wiarę można okazać tylko wyłącznie przez uczynki według zakonu. Wiara wiarą, ale musi zostać poparta uczynkami i tu autor stawia za przykład uczynki samego praojca Abrahama, powołując się na teksty źródłowe wiary, czyli pisma Starego Testamentu. Już w pierwszych słowach wskazuje na nicość samej wiary, jeżeli nie jest ona wspomagana czynem, czyli nie wynika z nauk nakazujących przestrzeganie zakonu. Jako przykład stawia on demony, to znaczy duchy po zabitych olbrzymach, jak określa księga Henocha. One także posiadają świadomość, że Bóg istnieje i drżą przed karą za swe uczynki. Oznacza to, że pusta wiara jest jedynie świadomością o istnieniu najwyższego i prowadzi do śmierci, ponieważ nie jest połączona z wykonywaniem woli Bożej, to znaczy konkretnej i nakazanej przez niego formy postępowania w stosunku do jego osoby, jak i do bliźniego. ten sposób spojrzenia na zagadnienia wiary i zakonu jest całkowicie poprawny, choć stoi w przeciwieństwie do uprzednio opisanych w listach niejako krytykujących sam zakon, a wywyższających jedynie wiarę, to znaczy ową świadomość w istnienie Stwórcy i jego pomazańca. Wiara to właśnie nasze uczynki, czyli nasze uczynki są wykładnią naszej wiary, co potwierdza kolejny przykład z przytoczonego uprzednio tak zwanego listu do Rzymian, który nim nie jest, którego autor posiada generalnie bardzo zdrowy i jak najbardziej prawidłowy stosunek do zagadnień zakonu, aż do momentu, gdy w rozdziale trzecim diametralnie zmienia tok rozumowania. Przytoczę tu kilka fragmentów, rozpoczynając od drugiego rozdziału w wersetach 1 do 29, który jest bardzo znamienny, gdyż oparty na przykładach z codziennego życia.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 Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem Greka, a chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem Grekowi, albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach.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 Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jeho Jeśli wtedy Ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz Jego wolę i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy, Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz Który wstręczujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bez bezsześcisz Boga Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzega z zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie Twoje stało się nieobrzezaniem. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Prze to ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził Ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu.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 Mowa jest o usprawiedliwieniu zakonu, a jako przykład autor stawia pogan, którzy nic nie wiedzieli o najwyższym jego prawach, czyli nie posiadali wiary, a pomimo to wiodą swój żywot zgodnie z Bożymi nakazami. Mowa jest po prostu o ludziach dobrego serca wśród wszystkich narodów świata. Przykład ten bezsprzecznie potwierdza wypowiedzi z listu Jakuba, stwierdzające, że wykładnią naszej wiary są nasze codzienne uczynki wobec Boga i bliźnich. Ponadto autor potępia obudę, która zawsze była, jest i na pewno nadal będzie zjawiskiem powszechnie występującym. Takie rozumowanie jest jak najbardziej prawidłowe i zgodne z naukami bożymi oraz wielokrotnie potwierdzane przez Syna Bożego. Autor definiuje też przynależność do duchowego Izraela jako postać każdego sprawiedliwego i określa go mianem Żyda, co jest bezsprzecznie wielkim komplementem, gdy zalicza go do potomstwa abrahamowego. Temat ten jest kontynuowany w dalszym przebiegu listu, ale w rozdziale trzecim wersetach 19-31, do 31, ma miejsce bardzo niefortunne poszerzenie zagadnienia o wiarę, która zostaje oderwana od postępowania wierzącego i potraktowana jako osobny temat. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Krótka przerwa, ponieważ osobiście absolutnie nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, już choćby z respektu na wszystkich sprawiedliwych, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi, służąc Bogu. Noe, Abraham, Hiob, Izak, Jakub, Józef i wszyscy inni słudzy Boży, którzy mieli zakon wypisany w swoich sercach na długo, zanim został nadany Izraelowi. Następnie wszyscy sprawiedliwi spośród Izraela, prorocy, kapłani, królowie, którzy znali zakon i bezwzględnie przestrzegali go – Stwierdzenie autora, że przez przestrzeganie zakonu nikt nie dostąpi zbawienia, przeczy przecież słowom świętego Jehowach, powtarzającym się we wszystkich pismach Starego Testamentu, ostrzegających wiernych, że przeklętym będzie każdy, kto nie wykona słów zakonu. Ponadto dostrzegamy ten ogólnie widoczny w pismach Nowego Testamentu brak poznania powodów nadania zakonu przez Boga. Uważam, że już nie tylko w tym jednym stwierdzeniu autor niefortunnie zagalopował się w swoich rozważaniach, a w dalszym przebiegu wypowiedzi pogrąża się jeszcze bardziej, definitywnie zaprzeczając przytoczonemu przykładowi postępowania pogan. Czytamy dalej. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jechoszuę dla wszystkich wierzących.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 Gdzież więc chluba twoja, wykluczona? Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Znowu krótka przerwa. Autor w pewnym sensie potępia przestrzeganie zakonów, wskazując, że zbawienie możliwe jest jedynie przez wiarę w Jechoszuę, odrzucając wszystkie pokolenia sprawiedliwych żyjących w przeszłości. W późniejszych rozważaniach posunie się nawet do stwierdzenia, że i Abraham dostąpił usprawiedliwienia jedynie z wiary, a nie przez gotowość złożenia w ofierze Izaka. Pismo mówi przecież wyraźnie, że ten właśnie czyn, stojący na fundamencie zakonu zapisanego w jego sercu, był próbą jego wiary, ponieważ Bóg podobał go sobie, gdyż okazał się właśnie przezeń sprawiedliwym w oczach Najwyższego. Przytoczone tu wersety nie są poprawne właśnie ze względu, że autor w 27 wskazuje na fakt, że postępowanie według zakonu nie przynosi chluby, ale że usprawiedliwiony można zostać także poprzez wiarę, niezależnie od swego postępowania, nie będąc chyba świadomym faktu, że zakon istniał od zawsze w sercach wszystkich narodów. Każdy wiedział, co było dobre, a co złe. Zatem prawdziwe stwierdzenie autora listu jest nieprawdziwe i niewłaściwe, gdyż wszystko od początku istnienia świata oparte było na prawie najwyższego. Autor mógł mieć tu z całą pewnością na myśli przykład króla Dawida, któremu Bóg odpuścił owo wyjątkowo podstępne i ciężkie przewinienie z Uriaszem Chetejczykiem i jego żoną Batrzebą. Autor porusza temat Dawida w dalszej części listu, co wyraźnie wskazuje, że właśnie ten przykład miał na myśli. Zapomina on jednak, że Dawid całe swoje życie poświęcał Bogu, zwracając szczególną uwagę właśnie na przestrzeganie prawa, nawet gdy posiadał już władzę i bogactwo. Przestrzegał zakonu i wielbił Boga całym swoim sercem, a fakt, że może dwa razy w życiu się potknął, wskazuje jedynie na fakt, że i on poddawany był próbom. Jeżeli przypomnimy sobie losy Dawida, a w szczególności jego prześladowania przez Saula, miał on wielokrotnie okazję do przekroczenia zakonu, to jest do zgładzenia króla i zajęcia jego miejsca, ale nigdy z nich nie skorzystał. Zawsze odpuszczał Saulowi. Dlatego właśnie Bóg odpuścił mu grzech z Batrzebą i wybrał go, ponieważ szatan miał niejednokrotnie dostęp do niego, ale on się nie poddał, prawdopodobnie nie wiedząc nawet o jego istnieniu. Właśnie tą wiernością zakonowi, a zatem wiarą z uczynków, wsławił się u Boga. Dalej czytamy, czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. W ostatnich wersetach autor tylko częściowo powrócił na właściwy tor i udało mu się wybrnąć z dylematu. Pozostaje jednak jedno pytanie, na które autor nie udzielił odpowiedzi, a mianowicie, przez wiarę w kogo? Mieli zostać usprawiedliwieni, nieobrzezani. Przez niepopartą uczynkami wiarę w jechoszułę? Końcowy wniosek, że wiara utwierdza zakon Boży, który powinniśmy z całych sił przestrzegać, jest także tylko częściowo prawidłowy, ponieważ chociaż wiara w Boga powinna pomagać nam w Jego przestrzeganiu, to w rzeczywistości naszą wiarę okazujemy właśnie w uczynkach według prawa, a nie w grzechach i wielogodzinnych modlitwach. Autor tego listu nie dostrzegał jednak tej subtelnej różnicy, co wskazuje na fakt, że zapewnie nie tylko nieznane mu były nauki pańskie głoszone przez Żydów, a wynikające z pism Starego Testamentu, przez co rozdzielił dwa niemożliwe do rozdzielenia zagadnienia, jakimi są wiara i uczynki. Z listu Jakuba dowiedzieliśmy się już, że wiara w Boga bez uczynków jest martwa, a na potwierdzenie powoływał się na demony, które będą z duchami posiadają więcej informacji o życiu duchowym niż śmiertelnik, twierdząc, że one też wierzą, ale co z tego? Podobny przykład krytyki biernej wiary, czyli nieopartej na uczynkach, znajdujemy w objawieniu Jana i to w słowach samego Syna Bożego w rozdziale trzecim wersety 14 do 19, a do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także śletni, ani nie gorący, ani zimny, wypluje Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzasz i biedak, ślepy i goły, Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, byś się namaścił oczy swoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. W wypowiedzi tej głównym tematem jest bierność wierze niepoparta czynnym działaniem. Starsi tego zboru najprawdopodobniej nie pracowali w krzewieniu wiary, lecz osiedli na laurach, prowadząc swój dostatni żywot z dnia na dzień, co kojarzy mi się z przedstawicielami kościoła odstępców i ich pasożyciem. Jehoszua nakazuje im, aby się obrali po stronie wiary i otrząsnęli się ze swej bezczynności i stali się gorącymi, to znaczy gorliwymi wyznawcami, albo niech sobie odpuszczą. Jak widzimy, autor listu do Rzymian, który nim nie jest, poszedł w swych rozważaniach inną drogą i pogrążał się ponownie, rozpoczynając filozofowanie na temat postaci Abrahama i potwierdzając oskarżenia szatana wobec człowieka. Przejdźmy więc do rozdziału czwartego. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, jest nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo.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 Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Krótka przerwa. Dla mnie osobiście fragment ten to czysta herezja bliźniąca Bogu i Jego wiernym. Tego typu rozważania, nie chcąc ubliżać autorowi listu, któremu absolutnie nie przypisuję jakichkolwiek złych intencji, są filozoficznym bełkotem. Jest to debata na temat, co było pierwsze, jajko czy kura? Wszystkie tezy i wywody autora nie doprowadzają w sumie do żadnego budującego wniosku, a stały się wręcz fundamentem do propagowania nauki, jakoby sama wiara w Boga i jego pomazańca miała być zbawienna. Na fundamencie tak zrozumianej wiary powstały właśnie wszelkiego rodzaju obrzędy religijne w celu pokazania i udowodnienia swej wiary na zewnątrz. Poprzez te obrzędy wierni światowych kościołów udowadniają, a raczej wmawiają sobie i innym, że wierzą w Boga, gdyż właśnie one stały się wykładnikiem ich zaangażowania w wierze. W takim przypadku można było od dawien dawna za przyzwoleniem lub nawet z rozkazu przywódców religijnych bezkarnie toczyć wojny, palić, gwałcić, mordować i grabić. To właśnie na fundamencie tak rozumianej wiary powstało pojęcie dokonywania wszelkich tych zbrodni w tak zwanej słusznej sprawie, jakim było szerzenie wiary przemocą i przeświadczenie, że Bóg nam to wybaczy, ponieważ było to koniecznością lub z punktu pojęcia wiary uzasadnione. Nieco inaczej zapatruje się na to najwyższy, ponieważ krytyka złych uczynków, które Bóg nazywał po imieniu niewiernością, przewija się przecież przez całe pismo. Szczególnie często bywa stosowana owa krytyka przez Syna Bożego, gdy strofował Żydów za ich bezbożność, za ich fałsz i obłudę, czyli właśnie za uczynki, za chęć wywyższenia się, za nieuczciwe bogacenie się kosztem bliźniego, za dawanie gwałtu i cudzołóstwie, przestrzegając nawet żydowskich żołnierzy, żeby poprzestali na pobieraniu swego rzodu, a poza tym przestrzegali zakon. Przecież zarówno Pisma Starego, jak i Nowego Testamentu oparte są na krytyce takich zachowań jak łamanie zakonu, jako wykładni wiary. Czy krytykowano brak wiary w Boga lub w Jego posłańca? Nie, oni przecież wszyscy wierzyli, ale jednocześnie robili swoje, gdyż uważali, że poprzez złożenie ofiary oczyszczą się z grzechu. Czytamy dalej.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 bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwecz się obraca. Zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Znowu muszę przerwać i skomentować tych kilka zdań. Z przytoczonych właśnie wersetów wyłaniają się prawdziwe intencje tego działania, a mianowicie, czy mi państwo uwierzycie, czy nie, chodzi o ukrytą formę antysemityzmu. Z wypowiedzi wynika bowiem, że dziedzicami są tylko ci, którzy wierzą, a nie ci, którzy polegają na zakonie, potępiając w ten sposób całego Izraela od czasów jego istnienia. Jest to forma odrzucenia wszystkiego, co miało cokolwiek wspólnego z żydostwem, czyli ze starym przymierzem, jaki określił Kościół odstępców, a powołania do życia nowego przymierza, przymierza śmierci, opartego wyłącznie na wierze i wyznawaniu wiary ustami i w obrzędach religijnych. W takim to przypadku Kościół Odstępców posiadał ich zdaniem uzasadnioną wymówkę, by powołać do życia swoje własne prawo, swój własny zakon, co też uczynił. Uczynił więc dokładnie to, co zapowiadali prorocy, tacy jak Daniel, odrzucając ów niewygodny, stary, znienawidzony, żydowski zakon, wmawiając światu, że jest to tylko żydowska tradycja. Autor kontynuuje swój wywód w rozdziale 6, z którego przytoczymy wersety 14-15. Albowiem grzech nad nami panować nie będzie, bo nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy, czy mam grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Brak wytłumaczenia podstawowego procesu uwolnienia od grzechu, o którym pisze autor, i wprowadzenia twierdzeń, jakoby grzech nie miał władzy nad wiernym, gdyż nie jest już pod zakonem, ale pod łaską. Łaska łaską, a zakon jest prawem. Wywody autora przeczą wielu przytaczanym wypowiedziom Jehoszuły i gdyby miały być oparte na prawdzie, jak wytłumaczyć wtedy słowa pańskie z Ewangelii Mateusza, rozdział 10, werset 28? Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Na jakiej podstawie szatan może zniszczyć ducha człowieka? Tylko, gdy ten nie wypełnia woli Bożej, czyli zakonu i wiary w Jechoszułę jako Bożego Pomazańca. W kolejnych wypowiedziach autor z drobnymi wyjątkami powraca na właściwe tory, wysuwając bardzo logiczne wnioski na temat uzależnienia od grzechu i konieczności zaniechania okazywania grzechowi słabości. Jednak już za chwilę powraca na rozstaje i tak w rozdziale siódmym wersety 1 do 11 dodaje. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszaki o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. Ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które mi było ku żywotowi, było ku śmierci, albowiem grzech otrzymawszy podniete przez przykazanie, zwiódł mnie i przez to mnie zabił. W tych rozważaniach autor wykazuje się całkowitą nieznajomością samego pisma, ponieważ wszystkie te przewinienia istniały na długo przed powołaniem do życia zakonu. Cały ten wywód to masło maślane, ponieważ pożądanie istniało już od stworzenia Adama i Ewy, a wkrótce potem popełniono pierwsze morderstwo, gdy Kain zabił Abla, czy gdy zrodził się homoseksualizm. Sam grzech nie ma z zakonem niczego wspólnego, gdyż to nie zakon pobudza nas do łamania go, lecz siedzący w naszych głowach szatan. Zakon jedynie definiuje pojęcie grzechu, a reszta pochodzi z naszego wnętrza, od naszego ducha. Dalej w wersetach 12-25, których nie będę już przytaczał, zauważymy swoiste przeobrażenie i by uniknąć ciężkiego bluźnierstwa wobec zakonu, uważając go za zły, autor zręcznie wykręca kota ogonem i chwali go, a winę zrzuca za grzech, który, o czym autor chyba zapomniał, jest wykroczeniem właśnie wobec zakonu. Autor wykazuje tu bardzo żywotne podejście do zagadnień grzechów w ciele i duchowej poprawności, ale uważam to ponownie za formę usprawiedliwienia się na zasadzie, przecież takim zostałem stworzony i nic za to nie mogę. Tak pojęte usprawiedliwienie doprowadziło do znanego i omawianego rozwoju wydarzeń na świecie. Korzystając z osiągnięć i wypowiedzi współczesnej nauki, szybko znajdziemy usprawiedliwienie dla naszych złych uczynków, ponieważ mamy je przecież zapisane w genach. Obecnie propagowane jest stwierdzenie, że wszystko jest kwestią kombinacji genów i tak naprawdę to nie mamy wpływu na nasze postępowanie. Czyli co, wolna wola nie istnieje? Gdy tego typu sugestie przyjmą postać praw naukowych, czyli nauk popartych dowodami, nasze postępowanie stanie się normalnością. Nie oznacza to w gruncie rzeczy niczego innego, że trzeba będzie zlikwidować wymiar sprawiedliwości i nie karać winnych, gdyż przecież nie mają możliwości oparcia się własnym genom. Wtedy anarchia już gotowa, a pedofile będą kupowały klony naszych dzieci na Ebayu czy na Allegro. To tak na marginesie. Przechodzimy do rozdziału 8, w wersetach 1-8, do w którym czytamy, że Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Panu, bo zakon ducha, który daje życie w Jehoszule, uwolnił cię on z zakonu grzechu i śmierci.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 Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Autor kontynuuje swoje rozważania na temat zakonu ducha i zakonu ciała, określając zakon jako coś słabego z powodu ciała, co z kolei przeczy locom wielu wiernych, jak na przykład prorocy, którzy byli przecież cieleśni, a nie żyli według ciała. Cały wywód filozoficzny w większości tego dzieła bazuje na założeniu i próbuje je udowodnić słuchaczom, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Nic ponadto, ponieważ śmierć pańska nie uwolniła nas ani od konieczności przestrzegania zakonu, ani od wszystkich grzechów, tylko od tych sprzed oczyszczenia. I to oczywiście pod warunkiem, że już później nie grzeszymy. Inne grzechy mogą, ale nie muszą nam zostać odpuszczone, jedynie w przypadku, gdy i my będziemy odpuszczać grzechy popełnione przez bliźnich wobec nas samych. Możemy doświadczyć miłosierdzia, jeżeli sami je okażemy bliźniemu. Możliwość tę otrzymaliśmy tylko dlatego, że obcujemy na co dzień z szatanem, a Bóg dał nam wyjście z potrzasku, co też nam obiecał, gdy zna jego potęgę. Innych opcji po prostu nie ma. Ponadto ciało, które jest bardzo krytykowane w wielu listach jako coś słabego, niczym pomyłkę Bożą, wcale nie zmierza ku śmierci, gdyż przeznaczeniem cielesnego człowieka jest życie wieczne na ziemi, jak mówi Pismo. Popadło jednak ono w przekleństwo śmierci dopiero po duchowym popełnieniu grzechu przez Adama, gdyż to nasz rozum grzeszy. Tak jak Ewa rozważała słowa węża, tak i Adam rozważał słowa Ewy. To duch dopuszcza się odstępstwa, gdyż samo ciało niczym jest. Czytamy kolejny fragment, przechodząc do rozdziału 9 w wersetach 14-20 tego listu, a rozważający sprawiedliwość Bożą na przykładach obietnicy danej Sarze i Rebece odnośnie Jakuba i Jezawa. Wiemy, że jeszcze przed porodem najwyższy zapowiedział Rebece porodzenie bliźniąt i stwierdził, że starszy będzie służył młodszemu. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona. Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono moje imię po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia, bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowieku, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Autor powołuje się tu na słowa Boże wypowiedziane do Mojżesza, nie znając zupełnie fundamentów tej wypowiedzi. Nie pojmował on, a zatem i nie potrafił wytłumaczyć postępowania Bożego w odniesieniu do Ezawa i Jakuba, ponieważ albo po prostu nie znał szczegółów ich historii, albo nie potrafił połączyć faktów z ich życia i przyporządkować ich założeniom boskiej sprawiedliwości. Wytłumaczenie powodów odrzucenia Ezawa znajdujemy z kolei w rozdziale 12, w wersecie 16 Listu do Hebrajczyków. Pomimo faktu, że pierwszy rozdział tego dzieła także pełen jest niedorzecznych wypowiedzi popieranych pojedynczymi, często nieistniejącymi przykładami pisma. Również autorstwo tego utworu przypisuje się Saulowi Starsu. Jak więc jest możliwe, że ta sama osoba, będąca wykształconym w piśmie człowiekiem i faryzeuszem z pokolenia Beniamina, nie potrafiła wyjaśnić tych tak podstawowych zagadnień? Przechodząc teraz do dalszego kontekstu przytoczonych słów Bożych dotyczących wyboru, słowa te nie oznaczają w gruncie rzeczy niczego innego jak stwierdzenia Ja wiem, ja posiadam wiedzę, nad kim mam się zlitować, a kogo odrzucić. Bóg wie o nas wszystko i wcale nie postępuje wedle swojego widzi mi się, lecz według sprawiedliwości swojej, co wielokrotnie udowadniał, jak choćby ratując Nowego czy Lota i wszystkich innych sprawiedliwych na ziemi, a jak wiemy, wcale wielu ich nie będzie na przestrzeni wieków. Dlatego też Bóg zabronił nam osądzać postępowanie bliźniego, ponieważ my nie posiadamy tej wiedzy. Osądzać nie oznacza wcale napominanie kogoś, gdy stwierdzimy, że przekracza prawo Boże. Wszyscy mamy być strażnikami w wierze. Kto zatem wypełniał wolę Bożą i żył sprawiedliwie oddając cześć Bogu, jednak w taki sposób jak On nakazał, ten na pewno nie ma się czego obawiać. Przykład Faraona nie oznacza wcale celowego działania najwyższego, lecz splot wydarzeń wynikających, jak już tłumaczyłem, z założeń i praw i tym podobnych, jakim jest podporządkowany nasz wszechświat. To, że w piśmie znajdujemy wypowiedzi, że czyjeś serce zostało zatwardzone, wcale nie oznacza, że Bóg pobudzał tę osobę do przeciwstawiania mu się. Jest to raczej próba autora słów, niczym narratora, wyjaśnienia zjawiska przeciwstawiania się woli Bożej, który tłumaczyłby brak zmiany ku dobremu. Ja osobiście widzę to tak, że jeżeli jakaś osoba jest zła w swym sercu, w swym duchu, to wcale nie oznacza, co sugeruje autor w wersecie 19, że to Bóg ją taką uczynił. Takie stwierdzenie jest nauką szatana. To Bóg, znając nasze serca, ocenia kogo wesprze i ten się zmieni ku dobremu, a kogo nie ma sensu już dalej wspierać, bo i tak się nie odwróci od czynienia złego, gdyż szatan posiadł nad nim władzę, a on nie chce się jej przeciwstawić. Wielu osobom dobrze jest samym sobą, gdy są jakie są. Słowa te i taki sposób wytłumaczenia Bożego postępowania świadczą o całkowitej bezradności autora w stosunku do zagadnień, o których pisał. Autor najwyraźniej zagalopował się w temacie i nie wiedział, jak ma wybrnąć z tej debaty. On sam tego nie rozumiał, a zatem nie potrafił też objaśnić innym. Przecież nie tak się sprawy mają, z czego oczywiście autor tego listu nie mógł zdawać sobie sprawy. Tłumaczyłem już to zagadnienie w poprzednim odcinku, że jeszcze przed aktem jakiegokolwiek stworzenia, Bóg będąc władcą nad energią i czasem, ustalając prawa mające rządzić światem nieba i materialnym, automatycznie ustalił przebieg wydarzeń dla każdej cząstki we wszechświecie, Wiedział o początkowych problemach, jakimi był na przykład bunt jednego z jego aniołów, a następnie jego nienawiść do innych owoców stworzenia Bożego, jak na przykład do człowieka. Wiedział jednak, że poprzez owe prawa wszystko dobrze się zakończy i świat zostanie oczyszczony. Jedyną zmienną w opcjach jest wolna wola każdej istoty Bożej, co oznacza, że każde stworzenie decyduje swymi wyborami o przebiegu własnej rzeczywistości. Zauważmy, że generalnie rzecz biorąc we wszystkich wypowiedziach, zakon przedstawiany jest jako przekleństwo dla człowieka, jakby miał się o niego potknąć, a nikt nie dostrzega w nim tego, czym naprawdę jest, odbiciem miłości Bożej dla wiernego, czyli błogosławieństwem dla wybranych, błogosławieństwem dla wszystkich sprawiedliwych i narzędziem do udowodnienia szatanowi jego pomyłki. Brak tak pojętego zrozumienia oznacza, że nie posiadali oni świadomości o istnieniu proroctwa o Jakubie i narzuceniu szatanowi paktu, o który ten miał się potknąć. Nie posiadali zatem zrozumienia żadnych zagadnień i praw Bożych, który odsłania seria tych prelekcji, gdyż prawdopodobnie od początku poszli za naukami Judejczyków oraz kościoła odstępców za cielesnym Mesjaszem z pokolenia Dawida. Oni nie byli poszukiwaczami prawdy, a zatem nie mogą zostać zaliczeni do nowego gatunku ludzi powstającego na ziemi przed nastaniem wielkiego ucisku. Homo sapiens apokalipticus, człowiek rozumny, objawiony, inaczej posiadający poznanie prawdy o Bogu. Bóg, będąc zatem władcą nad energią, materią i czasem, doskonale wie, jak dana osoba postąpi lub nawet postąpiłaby, gdyby próbował ją wesprzeć. Może efekt wsparcia wywołałby u niej całkowicie odwrotną i jeszcze bardziej zgubną w skutkach reakcję. Właśnie na tym polega wolna wola, że każdy postępuje według zamysłów swojego serca. Jeśli są dobre, to wsparcie Boże pomoże takiemu człowiekowi, a jeśli są złe, to żadna ingerencja nie pomoże, choć nie ma to niczego wspólnego z jakimś celowym zatwardzaniem czyjegoś serca, bo takie postępowanie przeczyłoby boskiemu stwierdzeniu, że pragnie być Bogiem także grzesznika, by i ten został uratowany. Idealnym przykładem na zrozumienie tej tematyki jest przypowiedź z Ewangelii Łukasza w rozdziale 16, wersety 27-31 o Łazarzu na łonie Abrahama i potępionym bogaczu, który błaga Abrahama o pomoc w zbawieniu dla swoich żyjących jeszcze braci. Tamten rzekł, proszę więc ojcze, poślij go, Łazarza, do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych przyszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Komentarz jest raczej zbędny. Przykład faraona użyty przez autora listu nie jest tu odpowiednim wzorcem, gdyż jest to postać szczególna, osoba władzy, przez co rozpatrująca też wszystko z pozycji władzy. A to samo w sobie mogło od dawien dawna wypaczyć pojmowanie świata i zatwardzić serce człowieka. Osoba o takim statusie nie mogła okazać po prostu w oczach podwładnych jakiejkolwiek słabości. Zrozumienie tej sytuacji odpowiada automatycznie na pytanie stawiane w wersecie 19, na które autor nie pojmując zagadnienia Bożej Sprawiedliwości nie znalazł odpowiedzi. Odpowiedź autora z wersetu 20 podświadomie obwinia Boga za czyny człowieka, co czyni właśnie Kościół odstępców. To na bazie tak fałszywie pojętej nauki ateista, wiarołomca, złodziej, cudzołożnik, homoseksualista czy morderca mówią dzisiaj, że Bóg nie może ich obwiniać za to, że są jacy są, bo przecież sam ich takimi stworzył. Perfekcyjna wymówka, jednak śmiertelna w skutkach. Co prawda Kościół Odstępców oficjalnie nakazuje przestrzeganie prawa, ale tylko swojego własnego, czyli tej okrojonej, zmodyfikowanej i dostosowanej do własnej nauki wersji dziesięciu przykazań. Nakazuje nam co prawda, by nie zabijać, nie kraść, nie kłamać, czy nie obwiniać bliźniego, lecz zarówno twórcy, jak i egzekutorzy owego prawa czynili i czynią w imię swojej wiary dokładne przeciwieństwo tego, co nakazują. Przelew krwi i rabunek zbierały żniwo po całej ziemi od dnia, gdy tylko posiedli władzę.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 I co powiecie Państwo na takie spojrzenie na wiarę? Ani jedno stwierdzenie nie jest zgodne z nauką Pisma, ponieważ znamy wiele wypowiedzi Jehoszuły przeczących takiemu nastawieniu. Ani sama wiara, ani wzywanie imienia Jechoszuły dniem i nocą nie przynoszą zbawienia, na co wskazywał on sam między innymi w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7, wersety 19-24.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 Mowa jest definitywnie o uczynkach i bogobojnym życiu według zakonu, co jest wolą Ojca, czyli o wykonywaniu zaleceń, lub też o czynieniu bezprawia, to znaczy łamaniu zakonu. Przypominam także, że słowa te Syn Boży wypowie do szczególnej grupy wiernych, gdyż mowa tu o cudach i prorokowaniu, wypowie je zatem do świętych, którzy odpadli. Szanowni Państwo, czy rozumiecie Państwo w ogóle te słowa? Czy wyobrażacie sobie, jaką władzą musi dysponować szatan, że jest w stanie odwieźć od wiary kogoś na wskroś przepełnionego Duchem Bożym, gdyż takimi byli ci, o których mowa? Żyli pobożnie, nauczając chętnych, lecząc ich lub nawet ożywiając umarłych, posiadając nieprzerwany kontakt z ich oszułą, a mimo to któregoś dnia zboczyli z drogi i jak zakładam, popadli w pychę. Byli już przypisani ludowi Bożemu, ponieważ znajdowali się w nieustannym kontakcie duchowym ze Stwórcą, jakby już sami byli w niebie. Pewnego dnia jednak stali się najprawdopodobniej zbyt pyszni, zbyt pewni siebie, że nic się już im stać nie może i to ich zawiodło. Utracili swą nadchodzącą niebiańskość i popadli w grzech. Oni byli założycielami kościoła odstępców. Również i Daniel donosił o nich w rozdziale 8, wersetach 9-10. do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 Autor lub może autorzy przytaczanego listu nie znali najwyraźniej tych wypowiedzi i propagowali naukę, że można być łotrem, ale wierzącym, by Bóg takiemu wszystko odpuścił. Jak wiemy nauka ta rozprzestrzeniła się na wzór reakcji łańcuchowej głównie wśród elit tego świata, dla których nie było i nie ma żadnej świętości, a liczy się tylko własna korzyść, a te są przecież przykładem dla wszystkich prostaczków. Na tym kończę omawianie fałszywych test dotyczących wiary i zakonu, ponieważ szkoda mi czasu na analizowanie dalszych wywodów, gdyż jest kilka tematów, które chciałbym jeszcze omówić. Wydaje mi się, że wyjaśniłem wystarczająco dużo fałszywych test i wniosków autorów tych dzieł, by przywrócić zdrowe spojrzenie na wiarę. Szanowni Państwo, nie omieszkam zauważyć, że wszystkie te wywody są bardzo przyjemne w czytaniu i pozornie posiadają charakter absolutnie zgodnych z pismem test. Jest to jednak tylko złudzenie. W kolejnych wersetach autor powołuje się na jak najbardziej wiarygodne postacie biblijne, ale wypacza świadomie czy nieświadomie, nie, nie to oceniać, nauki wypływające ze Słowa Bożego. Całkowity brak jakiegokolwiek poznania i zrozumienia faktów wynikających z paktu, charakterystyczny dla niemalże wszystkich autorów owych pism, uwidacznia się ponownie w ostatnim zdaniu, ukazując je jako ukaranego za nasze grzechy, co jest zaledwie czubkiem góry lodowej. Utwór ten według mnie jest nauką świata i przedstawia zakon Boży, czyli owe dziesięć przykazań, przypominam, że wiecznych i niezmiennych, jako przestarzałą, a zatem nieważną, czyli zbędną formę żydowskiej tradycji. Utwory tego typu stały się podwalinami do stworzenia własnego nowego zakonu pod postacią prawa kościelnego. Każdy odłam Kościoła odstępców posiada takie prawo, a o istnieniu niezmiennego zakonu Bożego ich wyznawcy nie mają najczęściej zielonego pojęcia. Zagadnieniami na ten temat zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Jehowach, Bogu jedynemu, jedynemu, który ma nieśmiertelność za wspieraniem jej innych sług w odkrywaniu przed światem prawdy o nim i jego pomazańcu. Dziękuję Bogu Abrahama i Izaka i Jakuba, Bogu patriarchów Józefa i Judy oraz proroków, których posłał na świat, by wspierali wiernych i napominali odstępców od wiary. Dziękuję Bogu Jehoszuły, którego określił mianem syna i pomazańca i jemu samemu, że się nie poddał, lecz wypełnił powierzone mu zadanie oczyszczenia świata. Dziękuję Stwórcy, że dał nadzieję zbawienia swoim sługom, które wspiera w wierze dniem i nocą. Amen. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech dom Arona, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy się boją Pana, tak, łaska Jego trwa na wieki. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się, cóż mi może uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój, ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Wszystkie narody otoczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Opadły mnie jak pszczoły, zgasły jak ogień w cierni, bo wytępiłem je w imię Pana. Potrącili mnie, uderzylibym upadł, ale Pan wspomógł mnie. Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Pan karał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie Stał się kamieniem węgielnym Przez Pana się to stało I to jest cudowne w oczach naszych Oto dzień, który Pan uczynił Weselmy się i radujmy się w nim O Panie rad zbawić O Panie racz poszczęścić Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana Błogosławimy Wam z domu Pańskiego Pan jest Bogiem On nas oświeca Zawiążcie korowód z gałązkami Aż do narożników ołtarza Tyś Bogiem moim przeto dziękować Ci będę Boże mój Będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Psalm 118, przekład Biblia Warszawska.